Fantasmagieria Podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 306, wydanie specjalne, podsumowanie roku 2014. W wirtualnym studiu goszczę Juliusza Kączowskiego, aka Julesa. Dzień dobry, dobry wieczór, witam. Ja nazywam się Dachman, aka Damian Pach. To w drugą stronę mi trochę wyszło. E, e, no, ale cóż, program leci na żywo, nie ma tej poprawek, więc musicie Państwo wybaczyć. Niestety, jedźmy e, dalej. Tak. E, po tym, jak żeśmy skomentowali całą sytuację polityczną w Europie, możemy teraz przejść spokojnie. To było w strefie premium, tej, która jest w abonamencie dostępna. Abonament jest... Tylko pytanie, w o, którym? To już ci, którzy płacą, wiedzą, więc kto płaci za już premium? Tylko content. ci, którzy płacą w rupiach. Tak. W myśl, w myśl tego, co się dzieje właśnie w grach, to teraz właściwie no, masz coś za darmo, ale tak naprawdę to za wszystko musisz płacić za te wszystkie wspaniałe rzeczy. Drogi Juliuszu, co u ciebie słychać? Jak mhm. żyjesz? Jak się masz? w tym nowym 2000, e, 2015 roku? No, ja bardzo dobrze, wiesz, 2015, nowy rok, nowe postanowienia, nowe Przybyło nadzieje. było Ci lat, e, e, siwych głosów? Nowe plany, mm -hmm. tak. Nowe, wiesz, e, wiele nowych, że tak powiem, postanowień noworocznych, chociaż kurczę, nie pamiętam jakich, ale, ale powiedzmy, że jakieś no. są. Ja sobie postanowiłem jeszcze przed, e, no, przed końcem tamtego roku przeczytać Lud Dukaja i udało mi się to w końcu czy mhm. znasz tę powieść, drogi Jujuszu? Nie czytałem, ale już mam wrażenie lekkie déjà że żeśmy Nie. o tym chyba znaczy Wspomniane rozmawiali, ale... na pewno było, bo wspomniałem, że, czytałem, że czytam. To a propos było tych, tych wielkich knig, bo to jest książka, która ma 1050 mhm. stron zapisanych maczkiem. No tak, czyli to jest książka z gatunku tych właśnie foletowych, które tak. też jestem w połowie w tej chwili tego drugiego tomu y Zima Świata. Drogi Juliuszu. Mm -hmm. 2015 się zaczął, ale nie możemy tego tak zostawić, znaczy 2014, bez podsumowania jak co roku na naszej stronie jest dostępna ankieta, w której pytamy naszych drogich słuchaczy, które gry ich zdaniem są najlepsze, mm -hmm. takie, takie top 10, z którego później tworzymy listę tytułów, które warto, warto znać, i oczywiście w tej kolejności, która teraz dobyła najwięcej głosów, no nie, później odczytamy tytuł gry roku według słaczy. Fantasmagierii. no oczywiście też jest śmierdziusze roku, czyli gra, która niekoniecznie musi być zła w porównaniu do innych gier, tak, bo to może być nawet dobra gra, ale stanowi największe rozczarowanie, czyli czegoś jej brakuje, albo jakieś obietnice nie zostały spełnione i to też... Jesteś, to jest też smutek. Więc drogi już, żeby nie przedłużać, ja cię zapytam, czy, czy wiesz jaka gra jest na ostatnim miejscu? Tak powiedzmy to jest takie hmm. pytanie zwykle jest odwrotnie, prawda? Która gra jest najlepsza? Czy, czy pytam, Ale ja cię zapytam, czy po prostu zdajesz, czy wiesz, która gra jest na ostatnim miejscu? Jakie gry w tej, w tej ostatniej dziesiątce się znajdują? Czy jest, jesteś w stanie zgadnąć? Powiedz jakichś, jakikolwiek tytuł. Ale mówimy o ostatniej dziesiątce, w sensie, czyli. W sensie mam przygotowanie Dobrze, 50, coś takiego. Dobrze, tak? tak, więc e, przygotowałem. Powiedz, jak, no... które miejsce zajm ma zajmować? 40. 40. Czyli jaka jest 40 gra, według rozumiem czytelników fantasmagierii? Tak, ja tutaj cię podpowiem, że to jest na twoją byłą ulubioną konsolę. Więc tutaj zawężam e, grono <laughs> Sochi. No nie. A nie? Sochi w sensie e, igrzyska. E, tak, Mario, su, Louis, Mario and coś tam w Sochi. Nie, nie. E, super Smash Pierwsza go. literka! A, już powiedziałeś za dużo. Dobry. Super nie, Smash Bros. Ja przeczytam bro? Ci e, listę dziś e, od miejsca 40 do 31. I jeśli będziesz chciał skomentować coś na tej liście, to to e, e, bardzo chętnie możemy A to coś może zrobić. jedźmy po kolei, czytaj tytuły i zastanowimy się, że będziemy jakoś komentować. Super Smash Bros. Wii U. Znaczy, ja, myślę, ja to skomentuję w ten sposób. Mi się wydaje, że po prostu tych użytkowników Wii U y, jest jednak chyba stosunkowo mało. Nie wiem. Strzelam, bo ja nie, chciałem też powiedzieć, że kompletnie nie wiem, jak dalej wygląda y, ta lista. Dopiero się Jest teraz kilka na, gier z Wii U. Jest, Tak, okej, okay, ja rozumiem. Y, ale wydaje mi się, że być może jest tak, że bo, tak jak rozumiem ta ankieta, y, po prostu ktoś ją ty, tylko raz tą grę wymienił, Albo dwa, albo trzy. I ona po prostu... Możemy to, się dowiedzieć, ile razy ktoś na nią zagłosował, czy nie? Nie. Bo to jest tajna informacja. Nie, znaczy generalnie system punktacji jest zrobiony jest w zasadzie, że, że głosy są ważone. I jakby, Ale co, jakaś waga ta, jest Tak, ta, w tym sensie... Nie, to mogę ci powiedzieć, że osoby, które wymieniły tę grę, nie wymieniły jej w, tej, w, tej, w, tym, w tym topie, tak? To były no te, właśnie, te, I o to jest... mi chodzi, że, że po pierwsze mało osób pewnie ją wymieniło, a po drugie nie, za, nie znalazła się w tym topie i stąd jest tak dziwne miejsce jak 40, tak mi się wydaje, no bo to jest jednak jeden z tak. tych tytułów, ale może, ja nie wiem, czy Super Smash Bros. na, Brother Bro na Wii U, y, może to jest nieudana po prostu y, no z tego co wiem, to jest jak bardzo, bardzo udana gra, tylko że rzeczywiście to jest, to jest seria, która jest zupełnie nie, chyba niepopularna wśród takich y, w, nie wiem, wśród Polaków <śmiech> takiego <kogoś>, określenia. <że> <śmiech> Może coś z tym jest, ale ja pamiętam, że bo, mi gra na, na, na ty Wii grałeś Wii, w super Smash Bros. Jakimś, jakimś, A, w, ja, no, ja, ja grałem, no. ale mi te gry bo, dla mnie to nie jest. Ja wiem, że są ludzie, którzy są zafascynowani tym tytułem, że y, potyczki traktują y, z tą samą z tym samym pietyzmem, jak potyczki na przykład z Street Fighterze, które mi się wydają najbardziej bardziej dużo, bardziej emocjonujące, bardziej ja spektakularne. Ja akurat, tak jak ci powiem, ja jestem w takim razie w innej grupie. Moją ulubioną bijatyką, mhm. mimo wszystko, z tych, powiem tak, z tych, które w tej Mortal chwili. Mortal się... Kombat. Tak, Mortal Kombat. DC Universe. Nie, nie, ten następny. Mortal Kombat on chyba jako dziewięć był funkcjonował. Kojarzysz? Ten, co wyszedł na PlayStation 3 i na, na Xboxa 360. A później, po jakimś czasie, była yy, wersja na PC-a. To jest moja ulubiona, to jest moja ulubiona bijatyka w ogóle. Yy, Mortal Kombat, czekaj, wpiszę, właśnie. Mortal Kombat 9. Na pewno. Tak. Mm. Tylko, że to jest niestety ta gra, by była w moim rankingu w 2011 roku. Natomiast ta gra Mortal Kombat, o której ty mówisz, czyli ten Mortal Kombat versus DC Universe, czyli gra, która wyszła. To jest jakby wcześniejsza wersja. Tak. Mi się nie podobała specjalnie, ale to, co zostało zrobione w tej wersji Mortal Kombat 9, to jest nieoficjalna chyba nazwa, ale tak też o niej mówiono, czyli po prostu Mortal Kombat, no to moim zdaniem po prostu fenomenalna gra i to była rzeczywiście gra. Gra. Dobrze, w takim razie kontynuuję odczytywanie listy. 39. Miejsce Drive Club. I to jest no cóż, wynik no, tego, że nie ta nie gra nie po prostu rozczarowała, się. że do, do momentu, kiedy pojawił się ten ostatni patch, do, do momentu, do, do którego e, jednak te wszystkie funkcje sieciowe nie, nie działały, możesz, to ta możesz, gra rozczarowała no i, i niestety i nie dziwię się, że ludzie nie chcieli na nią głosować. Ja w tym momencie gram, gram Drive Club, bardzo mi się podoba bo to jest właśnie to jest taka arkadowa gra jednego, tobą, elementu, tak. Tak, jednego elementu tam nie ma który jest już w popularnej forcie i w gridzie i, i w innych tego typu graczy nie ma tego przewijania czasu mhm. więc musisz się bardziej spinać, tak? musisz e, no być e, no bezbłędny przez, jeśli chcesz wykręcać bardzo dobre czasy więc... tylko wiesz, z drugiej strony ja myślę, że tak, tak się zastanawiam czy fakt tego przewijania czasu na przykład w forca Motorsport jakby jest nielimitowane w ogóle to przewijanie tak. W gridzie, o ile się nie mylę, pamiętam, zawsze to jednak było jakoś tam... Kilka, Ilkina, tak. tak bo kilka Zależnie od poziomu trudności. Natomiast zastanawiam się, czy fakt, że masz to przewijanie, to czy w ogólnym sensie to nie wymusza na twórcach jednak wrzucenia do gry jednak mimo wszystko więcej kontentu. No bo jeśli masz tylko jedno podejście, to tak naprawdę ten jeden wyścig będziesz w najgorszym wypadku raz, dwa, przynajmniej dwa, trzy razy musiał powtórzyć, żeby go zmaksować, tak? albo uzyskać dobry wynik. Znaczy, co, to jest jednak... W przypadku przewijania do tyłu, wydaje mi się, że... Znaczy ja tego nie bronię, to jest tylko taka luźna konstatacja. Natomiast ja tego skomentuję mhm. w ten sposób, ponieważ zarzucane jest mi to, że jestem fanboyem Xboxa, no, Xboxa rzucamy. One. Tak, właśnie w rozmowach prywatnych. Cieszę się, że na 40. miejscu nie ma Xboxa i na 39. też nie ma Xboxa. Dobrze, dobrze. To, e, ja w takim razie dalej wracam do czytania listy. 38. miejsce. E, Taylors, Principle, The Talos Principle. To jest, gra, ta jest pecy... gra. Tak, to jest gra na podstawie. Niestety. Nie no, brawo, niestety... stary, no to ja się już bardzo cieszę. Ja niestety nie widziałem tej gry. Czytałem o niej same superlatywy. Mhm. I Czy to nie jest ta gra, o której kiedyś rozmawialiśmy i, I nie mieliśmy... Nie, nie, rozmawialiśmy kiedyś, Talos... dlatego że ta gra bardzo późno w, te... w tym roku wyszła. I to jest gra, która. Jak no, jest jak ona się nazywa Talos... Principle. The Talos Principle. I to jest niestety gra, która bardzo późno w tym roku wyszła i ona się pewnie nie załapowała na, na, na wyższą pozycję, dlatego że bardzo mało osób ją grało. I ja na pewno do tej gry wrócę. To, być może to będzie moja ulubiona gra w 2005 z, z 2014. więc Kto wie. Kolejny tytuł Age of Wonders 3. Też 500. I to jest 37 miejsce, tak. 36. 36 pozycja Transistor. Gra twórców... To jest studio Supergiant Games. I oni wcześniej zrobili Bastion. No Bastion na pewno został cieplej przyjęty. Zresztą Bastion w ogóle wyszedł później na wszystkie platformy, platformy chyba nawet na przeglądarkę. Więc, więc ta gra miała swoje Dobra. bardzo długie ja wymiary. Ja myślę, że. Ja ja myślę, że tytuł. warto jechać z kolejnymi tytułami i tak naprawdę... Ale ja wiem, ale no dobrze, dobrze. Hmm. Nie, bo ja chcę to zrobić w tempie, ale dobrze, też nie zostawiać, powiedzmy, tytułów bez przynajmniej... Bo ja myślałem, słów... że żebyśmy więcej czasu być może warto poświęcić jest na te tytuły. Będą, będą, oczywiście. Na pewno będą tytuły, mogli które sprawią, że będziesz po prostu... Za, mocniej i... zabije moje zielone serce. Tak. Wasteland 2. To jest pozycja 35. Świetnie. I tak, i to jest też gra, która niektórych rozczarowała, w komentarzach niektórzy pisali, że no, liczba bugów w tej grze, no, powodowała, że nawet żałowali, że wydali pieniądze na kickstarterze. A co to jest gra? Bo ja, ja widzę, że Wasteland 2 to jest kontynuacja e, Wasteland. Wasteland 1. A, no tak. ja, że, a jak, to jest kontynuacja Wasteland 1. Ale a, duchowy ma. to jest spadkobierca, oczywiście, Fallout. Fallout. Falloutów, tych, tych pierwszej i drugiej jest, części. Tu, tak, ale to jest RPG, czy to jest bardziej jako strzelanka? RPG, no nie, no to jest klasyczny taki y, widok izometryczny. Tak, Grajeś Fallouta pierwszego. Grałeś tak, Fallouta tak, ja pierwszego. widzę screeny tylko, tylko ale rozumiem, tutaj to, nie ale, rozumiem ale rozumiem, że fabuła jest taka rozbudowana, że to nie jest Diablo albo coś w tych Nie no, no, To jest po prostu gra RPG Baldur's Gate. zrobione właśnie na modłę starych, klasycznych RPG-ów z końcówki lat 90. Mhm. No Bardzo no. rozbudowanych, z mnogą ilością dialogów, tekstu, klika się na wszystkim, wszystko się czyta i tak dalej. Jest super. Kolejny tytuł na liście, no to jest tytuł, który na pewno Ci się spodoba, ze względu na to, że na platformie Xbox One działa dużo lepiej niż na PlayStation 4. Assassin's Creed Unity. I ma te filmowe klatki. 18 fps. To jest 34. pozycja. I ee, Unity? Tak. Assassins Creed No to Unity. powiedziałem, nie, nie słuchałeś. No, okay. Nie, no ja widziałem, że zgadniesz. To nawet Dlatego nie, nie wyrażałem nawet tutaj jakiegoś zaskoczenia, że udało ci się tak bez, bez problemów. Yy, I już dodam, że jeśli chodzi o yy, Assassin's Creed Unity, to bardzo dużo ludzi właśnie komentowało, że to jest bardzo dobra gra, która miała, mimo, która miała być jednak jeszcze lepsza no ale te bagi to już jest inna historia mm -hmm. że tam jest mnóstwo, ja na pewno, na pewno jeszcze będzie okazja, żeby o tej grze wspomnieć, bo to jest jednak tytuł bardzo który wzbudził wiele emocji wiele kontrowersji, ale też właśnie e, emocji kolejna e, pozycja 31, e, 33, Endless Legend i no niestety tej gry za bardzo nie znam to jest chyba jakaś m, strategia ekonomiczna e, kolejna gra Trial Fusion na pozycji 32 i nie wiem, widziałeś Trials Fusion? No, czy widziałem tą, tą grafikę, bo to mi się na Xboxie wyświetliło, ale nie grałem. Znaczy widziałeś reklamę, tak, a to się liczy, jakbyś grał. No tak, zapewne. Ja widziałem Trials Fusion, nawet grałem na PlayStation 4. Ja, no, gra jest świetna. E, szczególnie dla ludzi, którzy po prostu uwielbia, e, no nie wiem, ścigać się z, z czasem z, z, nie wiem, z własnymi miężnościami ale to jest taka ścigałka, rozumiem, dwuwymiarowa tak? czy, znaczy czy... ona jest 3D tak wiesz, tak, ale, ale, ale gameplay jest zrobiony bardziej pod 2D, tak naprawdę cały czas gdzieś w prawo no jedzie. tak, no, nie? to jest generalnie mhm. gra w, w, w której, której ty musisz pokonać trasę z przeszkodami i ta, ta, ta trasa jest w linii prostej Aczkolwiek jest czywej. mnóstwo różnych rzeczy, które, które no, tę, tę, tę linię wykrzywiają, wykręcają ją jak, jak mokrą ścierkę, więc po prostu jest roller coaster na motocyklu. Ale nie, mi się bardzo podoba trafił. Znaczy my nie podoba... będziemy mówić o swoich tytułach, które według nas. Będziemy zaraz, tylko że oczywiście najpierw odczytamy te. Tytuły. Ale zanim usłyszymy, no dobra. Tak. Miejsce 31 Bayoneta. Dwa. I to jest gra, która niestety też być może osiągnęłaby bardziej spektakularny, spektakularny sukces na naszej liście, ale bardzo mało osób chyba jednak w nią grało, bo Wii U nie jest standardową znaczy, konsolą. Bardzo, to... mało, bardzo mało grało w nią na pewno osób w Polsce. Natomiast, bo wydaje mi się, że Wii U jest w Polsce mniej popularną konsolą niż... Mm -hmm. no, co nie to jest to... Pegasus niestety. Dokładnie. No, to zamknięcia. były czasy, kiedy Nintendo było całkowicie miało Monopol. No. tak, Znaczy może nie tyle, że Monopol, ale było jednym z liczących się w Polsce. Obok 64, 64. Dokładnie. Taka musowa elektronika w domu. Ale zwróć uwagę, że zawsze jednak wiesz, Commodore czy Atari to były, to były komputery, natomiast hmm. jednak ten, ten Pegasus to była taka zabawka, więc jakby ta duchowe duchowe jak to powiedzieć, duchowe, ducho, yy, no, że, no że jednak miał wszystko takie przekonanie, że ta konsola Wii, czy w ogóle Wii U, czy, czy wiesz, to wszystko, co robi Nintendo, jest takie bardziej dla dzieci. No jednak gdzieś tam zostaje, tak? Pokoju, że takie zapachy. nie, dzieci, one one nie są bardziej Oczywiście, infantylne tak. ale one mają w sobie, one są jak filmy Disneya tak? Że i dorosła osoba, i dziecko coś tam w nich odkrywa, że sprawiają, że one po prostu są, no. W tylko, widzisz, akurat Bajoneta 2, z tego, co, co no słyszałem... Tak, to jest rzeczywiście Disney w najczystszej postaci. <laughs> Dokładnie, to jest księżniczka na disney a podobno y, kamera tam lata tak, że wszystko, wszystko widać, że jest e, no, pod tym względem, jeśli chodzi o, o, o, o erotyzm bijący z ekranu, jest, jest e, dużo mocniejsza Mi się to nie podobało nigdy w Bajonecie, ale rozumiem, że to może kogoś kręcić. Znaczy, wiesz co, no, nie wiem, no, w, nie wiem, co chcesz powiedzieć przez to. Znaczy chcę powiedzieć, że ten cały coś? kult. Nie, ja jestem... ten, ten, cały, ten cały kult, który otacza Bajonetę, mi się jakoś jednak nie, nie udzielił. I co więcej, z tych wszystkich gier, takich, w których chodzę i nawalam, mhm. um, ani Bajoneta, ani Devil May Cry to nie są tytuły z mojej bajki i widzisz? ta estetyka, ten sposób Aha, jakby podzielone. poruszania się. O to mi chodzi. To, to nie jest moja bajka. Ja no. z, w taki, z takich z tego widzisz, gier wybieram y, God of War. Na akurat na Jeśli stage. chodzi o mechanikę, to Bayonetta y, robi wrażenie, jednak bardzo się podoba osobom, które, które nawet nie, nie, dla nich nie jest ważna ta erotyka w grze, tylko jednak <laughs> walka. I mówią o tym, że Bayonetta 2 ma, ma, ma świetną mechanikę walki i Devil May Cry, ten, ten nowy Devil May Cry, DMC. Też ma świetną mechanikę, aczkolwiek na pewno nie podoba ci się ten taki metroseksualizm, który też bije z gunnego batera. To, to nie jest... chodzi o metroseksualizm. I lubisz łysego chodzi... gościa z wielką blizną, z wielką klatą, który rzuca się z, z, na, na, na bogów Olimpu i, i robi tam rozpierduch. Ale wiesz co, ja powiem szczerze, ja wiem, że ta gra była beznadziejna, znaczy może nie była beznadziejna, ale że ta gra była y, moim zdaniem niedoceniona i moim zdaniem... Y, ja, no nie wiem, ja tą grę uwielbiam. Yy, mianowicie chodzi mi o grę, jeszcze właśnie mi się przypomniała, Dante's Inferno. Moim zdaniem to była świetna gra. I, i to, yy, wiesz, ten rodzaj yy, ten rodzaj takiego, takiego takiej nawalanki. Nie wiem, czy grałeś w Dante's Inferno. Gra, ale, grałem. ale to było moim zdaniem a przyszedłeś, czy? Nie, nie. nie. No właśnie, to szkoda. Natomiast Ra, ja Ratuje tą... Beatrice na końcu? Ja yy, już nie pamiętam. Tam w... Tak, no ale musi walczyć na końcu z Wyrgliuszem. Nie z samym diabłem. Natomiast, natomiast, chodzi, o, o to, sam. że, natomiast chodzi o to, że chodzi że ta gra moim zdaniem była naprawdę świetna i mi się bardzo podobała. Mhm. Y wiesz, no nie wiem, no ja wybieram ten, ten rodzaj no Dante i Kratos mi się wydaje, że ty po prostu w, w grach nie tylko oczekujesz tego, żeby one cię urzekły mechanikom, to na pewno jest ważne dla ciebie ale widzę, że zwracasz też uwagę na to, w jakiej to formie jest podane co ta gra... Nie, myślę, że nie do końca tak jest, dlatego nie? że je, jeżeli gra... Odnoszę przykład... wrażenie tylko takie. Nie, myślę że, myślę, że odnosisz tylko takie wrażenie, dlatego że tutaj tu, tu nie chodzi o żadną, o żadną fabułę, czy o żadną stronę wizualną czy tego typu rzeczy, jeśli chodzi o bajonetę, tylko chodzi tak naprawdę o pewien rodzaj estetyki, która mnie odpycha. I y, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, oczywiście to jeszcze nie, nie, nie wybija tego argumentu ci całkowicie, bo oczywiście powiesz, no dobrze, ale to jest, tylko, to jest właśnie ta estetyka, to są te strony wizualne. A druga rzecz to jest taka, że to nie jest ten typ rozgrywki, który mi się podoba. Ja nie neguję tego, że to jest świetna gra i ona jest świetnie zrobiona i ten gameplay jest z niej zrobiony po prostu tak, że, że fan tego rodzaju gier dostaje po prostu kociokwiku i jest zachwycony. Ale ja, do mnie to nie przemawia. No nie wiem, jakoś ten, ten wiesz, no, te animacje, te ciosy, te kombosy, to wszystko, co było w, w Devil May Cry, czy to wszystko, co jest w tej... No nie, nie, nie przemawia do mnie. No rozumiem, ja chcę mieć dobrze. taki wyk, że wiesz, jak Dante wszedł z tą kosą, rozwalił wszystkich, rozsmarował po ścianach, wiesz, i to jest takie, wiesz, jak. ja Ale czuję, to, że ty że mówisz właśnie, że Dante z Inferno ci się podoba, to, to, jest, to jest, i wcześniej powiedziałeś, że, że jesteś wielkim fanem God of War, no to te gry są w wielu aspektach, no, bliźniaczo podobne. Tam pewne elementy są zmienione, ale tak to, jedna i druga grano, mogłyby być co, jako, jako się, rodzeństwo. Że... Nie, Czasami. wydaje mi się... Może, może. Na, na pewno tak, bo ja żałuję bardzo, że Electronic Arts porzuciła w ogóle chyba tą, tą, tą markę na razie. I szkoda w sumie, bo mi się bardzo to podoba. Ja bym w ciemno kupował każdą kolejną część. No niestety, tak już mam. Ehm, ale wiesz, ale to jest... To, inaczej, jakbym dostał grę taką jak Diablo 3, e, która byłaby opakowana w estetykę właśnie takich gier japońskich, czyli, czy, czy azja, azjatyckich, wiesz, e, e, t, czy tych gier MMO właśnie, takich klasycznych z, nie World of Warcraft, tylko właśnie te wszystkie, nie wiem, lineage i tak dalej. Czy tam Lineage, nie wiem, jak to czytać wszystko jedno. Yy... Już jakkolwiek ty przeczytasz. Tak jest. Tak, określiwie. będzie tak, tylko że potem będą się śmiali. Ale oczywiście nie. Nieważne... prawda i nieprawda. Otóż to, natomiast wiesz, niezależnie od tego, jakby to ta estetyka tych gier japońskich mnie ona w jakimś sensie odpycha. No. A to też jest skomplikowane, bo czasem mnie odpycha, ale czasem jednak jest pociągająca i nie perwersyjne przyjemności ci sprawia oglądanie tych. Ale z drugiej strony, bajoneta nie. Bajoneta. No rozumiem, mówię, dobrze. Bajoneta ci no. mówię nie. Mhm. I, zresztą, I, zamknęliśmy... I zresztą wracając na chwilę do tej dyskusji, którą mieliśmy o, o, o tych Street Fighterach. Street Fighter też nie, nie, nie, nie. No rozumiem, nie lubisz Charlie, no trudno. Nie. Zadam ci dwa pytania, taki quiz, bo jeden z naszych słuchaczy, tutaj, kiedy wypełniał ankietę, zamiast pisać tytułów konkretnych, wpisał opis gry. Taka zabawa, więc uhum. postanowiłem, że ja przeczytam tytuł, może nie tytuł, tylko opis, a ty się powiedzieć, co to jest zagra. Dobra. Taki czarny smok, co to wyciąga ludka z szafek w kosmosie. Taki czarny smog. Co to wyciąga ludka z szafek w kosmosie? Obcy. Tak, obcy, izolacja. Izolacja. Bad, i, to jest, I to jest, rozumiem, kolejne miejsce. Nie, nie, to są po prostu pytania, to jest taki bonus round. To Aha, jest tak, bonus taka round. przerwa, wiesz, robimy sobie taką przerwę i zaraz wracamy do czytania listy. Pytanie drugie, albo quiz, pytanie uh -huh. drugie. Chodzisz chłopakiem po Francji i spadają klatki tamtoj. To i toj. toj. <laughs> Tintin, chodzisz chłopakiem po Francji i spadałem w klatki tamoi. No, czy to nie będzie Assassins? Assassins Creed Unity. Tak, no, tak. Um, no, więc. No, to nie, jest, nie jest trudne, te zagadki. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, Juliusz, y czytamy jakieś komentarze naszych drogich słuchaczy? Proszę bardzo. Więc y zaczynamy od komentarza. Od Yy, tutaj jest kilka tytułów o których, ja, są pewne komentarze, które przeczytam, kiedy będziemy mówić o, o tych tytułach kiedy pojawią się na liście więc yy, tylko tak przeczytam, że na przykład yy, jeden, jeden z anonimowych, yy, jeden z an, ani, anonimowych ankietowanych yy, napisał, że kolejny miałki nieciekawy rok z perspektywy gracza, pomijając kwestię umierającego na chorobę lenistwa Sony i prawie eksów na x Bonera one niespecjalnie było na czym oko zawiesić Okazało się jednak, że można zrobić lepszą przygodówkę od The Walking Dead i grę na licencji bez jej partaczenia. A Oldschool jest nadal w scenie. Co nie zmienia faktu, że po zeszłorocznej posłusze także i w tym roku nie było zbytnio w co grać. Niestety. Hmm, a jeszcze zapomniałeś przeczytać, kto to napisał? No właśnie, anonimowe są te komentarze. Niestety. Aha. No cóż, Można no, było ja... się podpisać, jak ktoś nie chciał, się nie podpisywał. A co, ja mam się. I teraz Nie, to komentować? ja Kolejny komentarz. Kolejny anonimowy komentarz. Dziwny rok, 2014, żaden z wielkich hitów nie przypadł mi do gustu, najbliżej chyba było Diablo 3, i to chyba chodzi o Reapers of Soul, Titanfall, Destiny i Watch Dogs. Ale jak widać, większe wrażenie zrobiły na mnie inne tytuły. I tutaj e, niestety e, komentarz odwołuje się do listy, na którą głosował na słuchac. E, uh -huh. I nato Natomiast jako najlepsze gry wybrałem hity drugiej kategorii, wybrałem, e, lub jak określałby ktoś inny, ciche hity. No i tutaj wymienia, że tylko Dark Souls jest tutaj poza konkurencją, który jest po znaku Souls u mnie zawsze na pierwszym miejscu od paru lat. No to jest ciekawy uh -huh. komentarz. Ale Dark Souls się ukazało w tym roku? Tak, na no, początku To tak, roku. Miało tak, w tym tak. Uh -huh. No dobra. No to no jedziemy dobrze. teraz z kolejnym... Jedźmy dalej, bo... Tak. Jedzie... Znaczy, ja tylko powiem, że te komentarze odzwierciedlają y, chyba to, co wszyscy czujemy jednak. Wydaje mi się, że rzeczywiście... No chyba zabrakło jakieś taki, mm -hmm, jakiegoś mm -hmm. takiego przełomu w tym roku, jeśli chodzi o... no jeszcze, jeszcze jest taka specjalna sekcja komentarzy, które mówią tylko o rozczarowaniach, tych śmierdziuszkach roku i Aha. tam jest troszeczkę pomyj wylanych na pewne tytuły, to będziemy mogli... E, też... Przy okazji, jak te tytuły zajmą pierwsze miejsce. Tak, tak, to będzie Aha, bardzo no. ciekawe. No tak, jedźmy dalej. Miejsce 30. Call of Duty Advanced Warfare. I to jest gra, w której występuje ulubiony to. aktor Frank Underwood. Ale wiesz co, nie dziwi mnie to. I mhm. tak to skomentuję. Znaczy, bo ja na przykład mnie y, y, Call of Duty, ten Advanced Warfare, kompletnie nie zachęcił nawet do tego, żebym w to zagrał. Szczerze mówiąc, to mi się w ogóle ten futurystyczny setup nie podobał. Te bronie mi się nie podobały, te... Znaczy, gra była, nie była zła. Ale jednak Ale nie odczuwasz... Modern nie, Warfare nie, nie. to było coś niesamowitego, olśniewającego i rzeczywiście Właśnie. pojawiło się w dobrym momencie, bo było to zmęczenie Drugą wojną światową, że te wszystkie szutery drugowojenne już już właściwie były robione niemal tak... Wyeksploatowane tak. do, do, do granic możliwości. Ale zobacz, czy nie doszliśmy teraz do takiego punktu, w którym rzeczywiście wyeksploatowaliśmy na chwilę obecną współczesny konflikt i nie powinniśmy teraz, albo nie, czy, czy nie byłoby rozsądnym, żeby twórca jednak wrócił do tej II wojny światowej? Oczywiście, Kurty jakby tych serii, Oczywiście. nie zaczęli wracać, tak mi się wydaje, tak zaryzykuję taki... No niestety taki jest, ja jest chętnie... tylko jedna gra, która właściwie wraca do tej drugiej wojny światowej na, na liście i... Znaczy nie, przepraszam, nie, wrzuć. Nie będę mówił jaka gra, ale generalnie chodzi o to, że w tym roku gry, które się pojawiły one traktowały na przykład o alternatywnej wersji historii, o wojnie Trasz, generalnie. No. Jedna gra, która była akurat, być może ciebie powinna bardziej zainteresować, ja niedawno ją kupiłem na PlayStation 3, za jakieś grosze była wyprzedaż na, na, na PlayStation Store, kiedy ten sklep działał, no. Enemy, Enemy Front. I to, jest, to jest gra w ogóle CGI, CI Games, więc no, wieje trochę takim mortyrem, no. No tak, ale wiesz co, ja ale, widziałem ale, ale te wiesz, fragmenty masz... tej gry, ale to, to, to no, proszę cię. Ale to, masz właśnie ten element... Polski. E, tak, po, że to się dzieje podczas Powstania Warszawskiego, że to jest... Tak, scenar... ale wiesz, że, że o ile ja się nie mylę... Na pow... pow... Ale rozumiem, że zdajesz sobie sprawę, że Muzeum Powstania Warszawskiego nie poparło tej gry, tak? Nie, nie, nie objęło No ale oni nie, nie popierają do tego, że ona, po pierwsze, w... gry, w których się zabija, no, to jednak nie są gry, których ktoś chciałby wspierać w jakikolwiek sposób, nie? być identyfikowany, nawet jeśli gdzieś tam jest słuszny cel w tej, tej tego, co się no, dzieje. Myślę, że wiesz co, no może, może i masz rację, ale wydaje mi się, że to jest w takim razie coś, co jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby, żeby od tego odejść, bo wydaje mi się, że nie ma nic z tym złego, żeby poprzeć jakiś shooter, który na przykład pokazuje lądowanie aliantów w Normandii, na przykład, chociażby, tak, nie, nie widziałbym żadnego problemu, żeby jakaś organizacja yy, to się wydaje, że też, yy, chyba... musiała, musiała to, coś takiego poprzeć. Może i Rzeczywiście to jest. Nie jakiś, wiem, no, czy, ja, czy może my Jan... jesteśmy awangardą, wiesz. Oda jakby, Kowski, tak. ten pan dyrektor mhm. muzeum. Czy on po prostu jest zaznajomiony z, z grami jako, jako kulturą no tak, wyższą, ale wiesz, czy, powiegałeś... czy tylko dla niego to jest rozrywka Nie, myślę, niższa. że myślę, że powstanie, myślę, że Muzeum Powstania Warszawskiego jednak pokazuje, że ten, tylko że pamiętajmy o tym, że zrobiło to jednak studia C.I. Games i przy całej mojej sympatii dla, dla City Interactive i dla C.I. Games, dla tego jak to, jak to współcześnie działa i, i dla tych mhm. gier moim zdaniem oni jeszcze nie wydali żadnej gry, która pozwalałaby traktować ich poważnie. Ja wiem, że znaczy, nie chciałbym, żeby też ten mój komentarz został odebrał jakby w zbyt za taki późno. krytyczny za mocno, tak? W zbyt taki krytyczny sposób. Ja wiem, że za późno, ale spróbuję teraz się uratować. Chodzi mi o to, na że... Kolana. Ale, chodzi mi o to, ale chodzi mi o to, że... A się, przepraszam, kałaj się. <grym> nie, nie wiem, co masz na myśli w tej swojej chorej głowie. Ale chodzi mi o to, że to jest tak, wiesz, tak, Lords of the Fallen to jest chyba najmocniejszy tytuł z tego studia, tak mi się wydaje, ale w dalszym ciągu, no jednak, no kurczę, no to jest ten wiesz, to jest ten sam przypadek co Assassin's Creed, tak? to jest błąd na błędzie, to jest tysiąc patchów na start, to jest wiesz, yy... to nie jest jednak mimo wszystko CD Projekt, który wydaje Wiedźmina i, i wchodzi do pierwszej ligi. I generalnie no wszedł do pierwszej Cię, ligi. No. Cd Projekt, wszyscy kochamy CD Projekt, ale CD Projekt też wydał mnóstwo, mnóstwo łatek. Więcej niż, niż, niż te, do tej tak. pory się pojawił do, do Lords of Talents. I nie zapominajmy, że to... Wiedźmin 2 kiedy się pojawił, no był grom niedokończoną i dopiero, zresztą to było też z pierwszą częścią, wydane zostały tak zwane Enhanced Editions wersje gry i pierwszej części i drugiej, więc no, wiesz jak jeśli na przykład się okazał, że... Zgadza się, okierza, się że, ale że, wydaje mi się, że nie było to aż w, taki, w takim stopniu, aż tak w takim stopniu to nie było e, e, kujące w oczy jak, jak no to jak sposób, No jak, trzeci w akt w Wiedźmie byłbym, Drugim to był to był Płaski, płaski teren, na którym miałeś mnóstwo npc którzy nie mieli żadnego celu w grze. Nie, nie udało się nad nimi porozmawiać. Wiesz, chodzi o to, że po prostu widać, że oni byli przygotowani pod coś, ale nie mieli nic do roboty. I dopiero naprawdę trzeba było czekać na tą wersję rozszerzoną gry, żeby, żeby to wszystko zaczęło znowu działać. Ale nie o to chodzi. Ja, ja Cię rozumiem. Ja Cię rozumiem i co chcesz powiedzieć przez to, że, że ten kredyt zaufania, że, ty, że jeszcze nie było tej gry. Także Cieszę się, że e, e, e, e, kiedyś City Interactive, teraz e, CI Games, no, zaczyna robić gry które znaczy, nie kojarzą ja się, się, się, prawda, z, ja się... No, z głębokim dokładnie. koszem w supermarkecie, dokładnie. tylko jednak tak. aspirują do tego, żeby być w pierwszej, pierwszej ja lidze. Ja mówiąc, że, że liczę na to, ja liczę, ja liczę na to że, że, że to będzie takie studio. Mają moim zdaniem wszelkie dane ku temu, no bo jednak wiesz, no, to, jest tak jak, to jest tak trochę jak, jak z prezesem Chelsea Londyn, który w którymś momencie powiedział, że, że on chce mieć najlepszego trenera i, i ściągnął tego, który w danej chwili uważał za najlepszego. Tak. Tak, który był w danej chwili uważany powszechnie, czy powiedzmy przez media, czy generalnie był uważany za najlepszego. No i tutaj wiesz, jest Wiedźmin, jest Tomasz Gop, który ewidentnie wyrósł na takiego hmm, jednego z takich, wiesz, gwiazdorów, no bo oczywiście jeszcze jest drugi gwiazdor polskiej sceny, Game mm. Devil, jak to się ładnie mówi, czyli, czyli kurczę, Adrian Chmielarz, tak, tajemnica statuetki. E, tajemnica statuetka. Pamiętam, nie, no tajemnicza, tajemnica statuetki. Nie, no, tajemnicza pamiętam, stary, pamiętam jak, jak mój kumpel w, w czasach jeszcze podstawówki w A Secret Service. Juliusza. W, w, dokładnie. W czasach Secret Service była taka, by się przydał. Była taka... Dokładnie. Była taka, była taka reklama właśnie tajemnicy statuetki i tam był zamów już gdzieś tam zrób preorder, zadzwoń. To chyba trzeba zadzwonić na telefon czy, czy wysłać pocztą zgłoszenie i wtedy się dostawało taką specjalną wersję tej gry. Niesamowite czasy. No to były Wiesz, czasy to jest tak, ale wtedy, wtedy gry były, moim zdaniem, to miały taki wymiar Nie, No to była bardziej... magia, no to tak tak jak f... stare. No filmy właśnie były. magia, to był fetysz. Ja niedawno tak włączyłem trochę, sobie. słuchaj, to było tak trochę, poczekaj, to było tak, tak stare trochę właśnie, jak z ja tymi grainsami. To jest anegdoty. Anegdota Achmana zaraz będzie. Teraz mówię. anegdoto, o tyle z do Dobrze. Mogę teraz? Ja? Tak. Jak wiesz, Archive. archive .org, no Kolekcjonuje dobra internetu. No to no, I niedawno właśnie pojawiło się, że tam jest 2400 gier dosowych dostępnych, z poziomu przeglądarki, tak? bo emulator jakby MS-DOSa jest dostępny, czyli DOSBOX jest dostępny w przeglądarce i teraz udało się im to wszystko tak zaimplementować. No i tak sobie wszedłem... No to słabo nie... działa, wiesz, ja tam odpaliłem jakoś taki symulator lotu. Nie Problem jest z myszką zrobić. przede wszystkim, że ten pointer jest jakoś fatalnie z, z, zemulowany no. i, i to nie działa, ale da się grać. Idea ja... jest dobra. Na pewno idea, idea jest dobra, jest jeśli to wspaniałe. dopracują, to będzie super. Ale w międzyczasie sobie też przejrzałem właśnie tam Classic kla TV i tam był y, Grucho Marks, Pamiętasz tego pana? Mhm. Fenomenalna postać i on tak. prowadził program telewizyjny, taki teleturniej. Co, no dzisiaj to byś to porównał może do, do, do czegoś w stylu familiady, ale bez, bez familiady. Znaczy bez, bez tego tła, że tam zgadujesz, co tam ludzie mówią, tylko jakieś tam proste pytania, ale było dużo takiego, takiej rozmowy z tymi osobami. I to było tak fantastyczne. wiesz, Ten poziom humoru i tak dalej. I to ta magia. Wiesz, tego, że to, był, to chyba były lata 60 to był jakiś taki czy początek lat 60 czy później lata 50 Ja to oglądałem i ja, ja... 60 lat później ja chłonąłem tę telewizję. Ja chłonąłem to, co było, wiesz, to charyzma tych ludzi. To, bi, to biło z tego ekranu. Więc ja się rozumiem, że po prostu czasami tak wracasz do, do, do, do pewnej rzeczy do tych czasów, nie tak, jeśli chodzi Są o to, że kiedyś tak, że to po prostu były kiedyś lepsze, no bo jakoś jak, jakaś była większa magia w tym. Że to nie było, że każdy teraz może coś zrobić, tylko jednak był... Ci, którzy robili te gry, tak, taka tajemnica statuetki, no przecież nie było 250 tysięcy statuetek, tylko była jedna tajemnica statuetki. Oczywiście później powstały jakieś takie przygodówki e, klony. Ja widziałem nawet na Amigę parę takich, takich gier i... i nie no, to jest pewien folklor, tak, że, że, że pewne pomysły, jeśli wypalają to od razu gdzieś znajdą naśladowców, ale to są właśnie te inne czasy, te wspaniałe czasy. Dokładnie. Aczkolwiek ja się nie do końca zgodzę, że wtedy gry były lepsze, wiesz, jednak ja, ja aż, tak, aż takim e, sentymentalizmem jestem. Zależy jakie, na przykład XCOM e, Enemy Unknown, czy, czy UFO Enemy Unknown, czy XCOM Terror from the Deep, te gry odpalasz dzisiaj i one przez to, że one były w pewnych rzeczach nie było, wiesz, nie zaskryptowane i tak dalej, one były coraz lepsze. Ale to jest moja. Uh, uh, no okej. Okay. Kolejne miejsce. Tak? No. Civilization Magician. Beyond Earth. Nie 25. grałem. W miejsce. No ja też nie grałem. Alfa Centauri w wersji na silniku Tak, z, zmiksowane z Civilization Nie wiem, czy to na silniku jest na 5, ale, ale na pewno... Chyba to jest, ale nie wiem. Uwagi, chociaż w Secret Service czytałem recenzję i nie była jakoś taka spektakularnie wychwalająca grę, więc... A ja się składam na przykład w Secret Service, jeśli chodzi o recenzję. Więc no... Nie sięgnę. Ale mówisz o recenzji, recenzji Beyond Earth. Tak, wydaje mi się, że to jest na silniku mhm. na silniku Civilization zostałmy 5. Natomiast Zostawmy do, do tą kwestię, ale ja, ja tylko powiem, że ja tylko powiem, że rzeczywiście Civilization 5 świetna gra. Mi się mhm. bardzo podoba. Spędziłem w niej bardzo wiele godzin i z, z nią, zresztą na Steamie tam widziałeś chyba dobrze ponad 60 godzin. No może nie jest to jakiś wielki wynik, ale, ale uważam, że gra była świetna. Bardzo. 28, to to 28. Donkey Kong Country Tropical Freeze i tutaj kolejni jacyś fani Nintendo Wii U masz, to znaczy. jakaś ukryta opcja <grym> y, japońska I już czy byś to ty był wśród tych takich, co oddawali głos na tą grę? Przyznaj się, teraz możesz wyjść z szafy Ale dlaczego mam się przyznawać do tego? Ja nie powiem, na co ja oddałem głos Może to zdradzę na koniec podcastu, a może nie to Nie, nie zdradzę. to jest taka twoja słodka jakaś. tajemnica. Ja nie grałem w Donkey Kong Country, więc się nie wypowiem. Ty grałeś, komentowy... zdaje się i pamiętam, tak, że ja wypowiadałeś się w superlatywach. Byłeś chyba nawet zadowolony, bo, bo ten, tę grę kupiłeś zamiast jakiejś innej. Ja już nie pamiętam, ale wiesz co, powiem ci tak. Ja zagrałem Masz w... pamięć jak motylek. Ja kupiłem tą grę, słuchaj, yy, yy, też yy. po pierwsze z tego powodu, że naprawdę. Ciężko było w coś zagrać na, na Wii U i A nie chciałeś grać w te odgrzewane kotlety w stylu Batman w stylu. Nie, grałem też oczywiście w te odrzewane kotlety. Grałem w Zelda w Batmana, to wszystko grałem, ale w poszukiwaniu wiesz, jednak jako, jako, yy, yy, yy, jako gracz z krwi kości, no jednak też chciałem w, ciągle w coś grać. No i to była premiera, to wyszło, więc się dobra, kupię, no, może, może będzie fajne. No i bardzo pozytywnie się. Znaczy ta gra moim zdaniem, po pierwsze, ta gra miała w kapitalnie zrobiony poziom trudności i to jak ten poziom trudności systematycznie rósł, ona wprowadzała coraz to nowe elementy, te lewele, wiesz się, jakby te, te światy, w których te lewele się rozwijały, miały niesamowite pomysły. No, Moim zdaniem pod każdym względem to, jest, to, jest, to była znakomita gra. Szkoda, że ona wyszła tylko na, na Wii U, dlatego że tak naprawdę tylko posiadacze Wii U mogli w to zagrać. I w kategorii moim zdaniem tych gier, które odwołują się do tej estetyki gier dwuwymiarowych tych, tych platformówek, to mhm. chyba jest to, jest to najlepsza, najlepsza gra tego rodzaju, która wyszła, yy, która wyszła w tym roku, bo to jest, takie old to jest taka oldschoolowa platformówka yy, wiesz yy, wymagająca od ciebie pewnego wysiłku ale, ale jasno pokazująca ci zasady, yy, nie oszukująca gracza, pokazująca, że tak jeśli, jeśli jest ten progres to idziesz dalej to, to się rozwija i nie masz takiego poczucia, mimo że czasem rzeczywiście pewne sekwencje się po kilka razy powtarzało ale nie było tego poczucia, że yy, tak naprawdę yy, nie było tego poczucia, że coś jest jakby nie do przejścia, albo coś jest za trudne, mm. albo że nie czułeś tej frustracji, że, nie wiem, powtórzyłeś raz, czy drugi raz, wiesz, jakąś sekwencję, i, i, i nie wiem, w innej grze, być może, albo w, czasem, jak musisz coś powtarzać po kilka, czy kilkanaście razy w, w jakiejś grze, jeżeli takie, próbuję sobie wymyślić, jaka gra miałaby mnie do tego zmuszać. Rzadko takich, niewiele jest takich gier, tak naprawdę, zwłaszcza dzisiaj. Ale generalnie wszelkiego rodzaju taka powtarzalność, czy, czy zmuszenie gracza właśnie do, do, do takiej metodycznej powtarzalności, powoduje, że czasami, jakby sfrustrowany, tak kolejna próba, nie udało się i tak dalej. A tu rzeczywiście y, miałem wrażenie, że tego nigdy nie jest za dużo, że to jest idealnie zbalansowane, że to y, jakby prezentuje pewien poziom trudności, który musisz przezwyciężyć, ale jak już przezwyciężyłeś i wspiąłeś się na te wyżyny swojej zręczności, to nagle okazywało się, że, że wiesz, masz takie poczucie mhm. udanego, wiesz, spełnionego celu, tak? że wow, udało się, to jest super. Cieszę się. To można odnieść do, także do przygód erotycznych. Ale teraz mówimy o tytule na miejscu 27. Infamous... <s> twoich. Nie, nie chciałem mówić, że twoich, no nie, bo to, to jednak z ja pasją się wydałeś. Jest na przykład, Ja, to, ja pro, proponuję, żeby sobie teraz każdy, który słuchał tej te, te, bardzo śmiechowej powiedzi Jusza na temat Donkey Kong, żeby podmienił tytuł Donkey Kong i za każdym razem używał stwierdzenia moje przygody erotyczne. I to będzie bardzo ciekawa zabawa. Mhm. Dalej. Tesla... Nie, przepraszam. Infamous Second Son 27 miejsce. Mhm. Niestety nie grałem. Ja jestem wielkim fanem serii Inf Infamous, ale czy jeszcze... Kazus, czy to nie jest ten sam kazus właśnie paradoksalnie, który jest w przypadku Donkey Konga? Nie. Infamous Second Son. No nie zupełnie. Gra z otwartym światem, ciskasz pioruny, musisz się wyładować prawda, na, na, na PlayStation jakiś, 4. Na PlayStation mhm. 4. No to jedźmy tak. dalej. Tesla Effect um, A Tex Murphy Adventure 26 miejsce. To ty głosowałeś? Yy, nie tylko ja na szczęście, bo ta gra dzięki temu no, pojawiła się dosyć wysoko na liście, jeśli chodzi o, o tego typu e, gra, która jest bardzo niszowa. Ale to jest gra, która była udostępniona... Yy... Nieudostępniona. Była <grym> ufundowana na Kickstarterze. Udostępniona, no tak, ale udostępniona w ramach y, Steamu. I widzę, że ten fa sam facet grał, tak? Który grał tego Texasa Marfiego. Nie, ma coś chodziło do w ramach Steamu, co znaczy? <grym> no, że jest dostępna do pobrania w Steam. No prawdopodobnie pra też jest dostępna tam. Ja ją kupiłem na Gogu i, i właściwie polecam tam się ją zaopatrzyć. Zresztą ja mam w ogóle wszystkie, wszystkie części y przygód Texasa Marfiego i y Pandora Directing Overseer właśnie na Gogu. A kto to wyprodukował? To wyprowadowało właśnie studio, y, y, to samo studio, które było odpowiedzialne za poprzednie części. Tylko właśnie kwestia była taka, że ta gra była jakby w takiej lodówce, jak to się mówi, tak? Sejmowa lodówka, tak? Tak, i oni og ogłosili Nie że mieli że po prostu to funduszy, żeby, tak, nie mieli. Tak, funduszy, żeby zrobili to żeby, na, jakby, na to Kickstarterze i, i to wydali. Mhm. Tak, tak. I e, gra jest no, fenomenalna. Jeśli ktoś po prostu lubił ten klimat e, tego, tego e, nua ale właśnie z takim humorem. Do tego właśnie pełno tych filmów pełnoekronowych. Teraz to wszystko jest w HD, więc masz zupełnie inną jakość tego. Aczkolwiek sama, sama rozgrywka jest bardzo rozchulowa. Nadal masz taki martwy, mm -hmm. trójwymiarowy świat, po którym tam klikasz, szukasz przedmiotów, to jest przygodówka. Ale to mięso, ten klimat, te postacie, to wszystko jest. I, to, i dla mnie to jest po prostu taki powrót do przeszłości. Widzisz, kiedy myślisz o czymś, jak masz sentyment do czegoś, to, to, to wracasz i czasami się rozczarowujesz, bo coś się zestarzało troszeczkę inaczej, niż ty to pamiętałeś. Także jednak nie wszystko starzeje się godnie. A z Tesla Effect jest, jest tak zrobiony, że, że masz ten klimat z tej poprzedniej gry, ale jednak zrobiony już pod nową rozdzielczość. Jakość filmów jest dużo, dużo lepsza. Więc jakby nie masz tego takiego, nie odrzuca cię po prostu o prawa. Mhm. a dostajesz całe to mięso, ten klimat yy, sprzed lat i dla mnie Tesla efekt to jest obowiązkowa pozycja dla, dla, dla fanów przygodówek właśnie z, z tego okresu jak, cię, jak ktoś w ogóle nie grał, to znaczy, że żółł gdzieś pod kamieniem w jakimś, w jakimś sadzastrę w ogóle nie chcę, no że... ja nie grałem w tak no wiem, no ty jesteś w ogóle z innej planety ty jesteś kurczę z Neptuna yy, 25 pozycja Lords of the Fallen mhm no, to, no powiem szczerze, że... że... Nisko, szkoda, no. Nasz polski Dark Soul i tak nisko, no. No powiem szczerze, że tak, że z... trochę mnie to nie dziwi właśnie my znamy na, na niedopracowanie, opinię. no. Znamy twoją opinię. No to mocno. po co mnie pytasz w takim razie o zdanie? <grym> nie no, tak. To... Myślałem, że powiesz tym razem coś, coś pozytywnego. Na przykład. To, że to jest to się, solo to bardzo podam. dobra pozycja, mocny, mocna, mocna, dobra. Przecież przecież, to trzecie to 10, tak, 25 miejsce, pretender Wiesz, to tak, jak, to tak jak polscy skoczkowie, nie ostatnio. Dobra, 25 pozycja dająca szansę w nadchodzącym plebistydzie. Na, do na najlepsze. Żołku. Dokładnie. Udało się, jest dobrze, nie jest to 40 miejsce. Nie zapominajmy jednak, że to jest ciężki sport. I nie każdy Dokładnie. może skakać. Otóż to, nie każdy, nie każdy gra w Lords of the Fallen. Słyszałem, ale nie masz takiego wrażenia a propos jeszcze Lords of the Fallen, że tutaj jest jeszcze drugi kazus, drugi problem związany z, z tą grą. To nie jest nie mianowicie problemów. Mi się tak naprawdę podobała. Nie, no okej, okay. mi też się na swój sposób podobała, no. tylko, tylko miałem takie poczucie, że jednak mogła być zrobiona jeszcze trochę lepiej, ale nieważne. Zmierzam do czegoś innego ponieważ to jest Dark Souls i ponie... znaczy, powiedzmy odwołanie się do, do, do serii Souls i ponieważ to jest gra, która jest, ja jest bardzo specyficzna to, to ona też trafia do pewnego specyficznego grona odbiorców to czy też nie jest tak, że też to ma wpływ na to, że pewnie nie wszyscy po nią sięgnęli no na pewno, bo ludzie się odbili od niej, bo, bo uznali, że jeśli ona jest taka, to ona na pewno będzie trudna, bo no coś... dokładnie, ale moim zdaniem było z pozytywnych rzeczy, na pewno mogę powiedzieć animacja postaci, w ogóle to poruszanie się uczucie tej broni, super a no widzisz, że ja miałem trochę takie wrażenie, że jednak yy, no, musieli pe na pewno ustępstwa jeśli chodzi o fizykę, no, ale to. No, no była musieli, ale to jest gra, no, ale śliczna gra, gra była. No. Kolejna pozycja, 24 miejsce, Mario Kart. czy Mario Kart z 8. 8. I to jest no. gra, o ile się nie mylę, na Wii U w tak. 1080p w 60 klatkach. No. Robi wrażenie fenomenalne. Poza tym ta, ta gra jest, to jest klasyka. Jakakolwiek część, czy wcześniej jak sobie przesiedzi, że one zawsze były doceniane. Tak, ale, ale ja nie grałem. Natomiast jestem zaskoczony, że w ogóle gry na U w tym plebiscycie y, zajmują dość Mamy wysokie Mamy fantastyczne grono słuchaczy. No, wydaje się, nasze matki brawo, sięgają brawo. poza pececiarzy, ciarzy konsularzy, takich typowych zatwardziałych ło Super. łoniaków. Jak to się Cieszy mówi, niektórzy to. one ale też są gracze, którzy grają na konsolach Nintendo i zresztą w ogóle był jeden, jeden słuchacz, który bardzo dużo wymienił, tylko że to, był, to była jedna osoba, która wymieniała takie tytuły, których w ogóle nikt chyba w Europie o niej nie słyszał, bo one były gdzieś wydawane właściwie niszowo. Więc jakieś tytuły na, na Vita albo 3DS-a jak będzie taki moment, jeśli chcesz już to ja bardzo chętnie po przeczytaniu tej, tej kolejnej dziesiątki, tak, e, o tych tytułach, bo to są takie Dobrze. perełki, które warto wymienić. E, Watch Dogs, miejsce 23. Mhm. Ja grałem, mi się podobało. Ja nie grałem, nie mam zdania. Ale ja jestem taki, wiesz, jestem pies na baby, jeśli chodzi o gry takie. Z otwartym światem. Ciekawie zaprezentowanym. Aczkolwiek no, wiele rzeczy tam było niedopracowanych. Znowu... No właśnie, mam wrażenie, że katalog rozczarowań w przypadku tej gry jest większy niż katalog plusów i to sugeruje, że możemy przejść do kolejnego tytułu. The Evil Within. Miejsce Miejsce 22. Ja no to gra... jestem trochę zaskoczony, że aż tak wysoko, bo, bo słyszałem same negatywne opinie, ale okej. Okay. Ja znowu słyszałem, że to jest taka y, najlepsza gra, w którą nikt nie grał. Też były takie opinie. Y, no i słyszałem, że sterowanie jest spartolone, ale... Znaczy ja, ja słyszałem, aż widziałem, że właściwie tej gry nie ma co odpalać bez zainstalowania tych wszystkich paczy, które później wyszły. Dlatego, że nie tylko gra tam jakieś poprawki wizualne, ale przede wszystkim płynność gry się poprawia znacząco, więc to jest w ogóle ciekawe, że, że uzyskano taki efekt dopiero po wydaniu gry okay. w jakimś tam patchu. No i miejsce 21. Far Cry 4. Super, cieszę się. Nisko, ale to chyba też dlatego, że, że ta gra... Że słabo. Nie, no wiele osób mówiło o to, że wiele, wiele osób wspominało o tym, że to jest gra, która jednak no mimo wszystko... No, i jest kalką Farkaj 3. I Farkaj 3 były takim, takim niesamowitym uderzeniem, takim znienacka, wiesz, że wow, nikt się Aha. nie spodziewał, że ta gra będzie taka dobra. A Farkaj 4 to już wszyscy wiedzieli, że ta gra będzie taka dobra, więc jakby nie, nie oczekiwali nie wiadomo co, jakichś cudów po, po tej części dostali to co, to, to, co chcieli, co oczekiwali, ale nic, nic poza tym. Dobrze, zamknęliśmy kolejną dziesiąteczkę do Juliuszu ja sobie pomyślałem, że możemy, że to jest czas na to, żeby porozmawiać o tym, w, co, już twoim zdaniem w tym 2014 roku, w co grałeś, no, wymaga takiego, nie wiem, podkreślenia, znaczy w, w zaznaczenia, że to są gry bardzo dobre. No według siebie, czy, czy jesteś w stanie wymienić pięć tytułów? Trzy, cztery, uważasz... pięć. Tak, ale nawet więcej, ale, to ale jednym, pięć, jednym, tak. jednym tytułem będzie gra Planszowa. Oczywiście. To zacznijmy od gry planszowej, która twoim zdaniem jest grom roku planszową. Nie, to ja właśnie nie lubię tak postawionego pytania, bo żeby powiedzieć, że która nawet według mnie, która gra planszowa jest grą roku, no to musiałbym zagrać. Ale to jest ta jedna gra, rozumiesz, że w tym, w tym zestawieniu. W, w nie, ja staje... mogę powiedzieć, że w 2014 wyszła jedna gra, która bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie, bardzo mi się spodobała yy, i uważam, że, yy, że była świetna. Mhm że jest świetna w zasadzie. I to jest gra, która się nazywa Pathfinder School and Shuckles. Czy ta gra opowiada o misji na Marsa? I ta gra mówi o... Nie, i ta gra mówi o... Jeszcze zapomniałem dodać tytuł, to jest Advance, Adventure Card Game. Pathfinder, Pathfinder Adventure Card Game. Mhm. W zeszłym roku, dokładnie w zeszłym roku, grałem w poprzednią część tej gry znaczy nie w zeszłym sensie, 2014, ale też na pewno w 2014, ale właśnie też tak w tym okresie gwiazdkowym. Rise of the Runelords. To jest bardzo ciekawa gra, ponieważ to jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że to jest planszówka. To jest, to jest, bardziej, to jest bardziej gra RPG, ale zamknięta w formule gry karcianej. Mhm. Czyli, czyli jakby każda postać ma swoją talię, każda postać ma jakieś określone... Przepraszam, cechy i, i skille, które, które z czasem będą się rozwijać. Z przygody na przygodę gracze dostają nowe zdobywają jakieś tam, może nie tyle doświadczenie, ile zdobywają właśnie możliwość rozwinięcia postaci, albo dodatkowe karty, albo dodatkowe przedmioty i tak dalej. Talia zawsze jest zamknięta danej postaci. i Oczywiście można ją zmieniać i modyfikować w ciągu jakby rozgrywki. I tak jak w, Rains, w Rise of the Run Wars dość szybko przestało mi się podobać powtarzalność, to mnie odrzuciło w jakimś sensie w tej grze, to tu mam wrażenie, że, że ta powtarzalność jest po prostu kapitalnie zniwelowana mm -hmm. i te misje, wiesz, bo tam zawsze, ja już nie będę tłumaczył tych zawiłości mechanicznych, bo nie chcę mi się i pewnie bym wszystkich zanudził, ale polecam się zainteresować, obejrzeć filmiki i zobaczyć. Naprawdę, naprawdę bardzo pozytywne, bardzo pozytywne zaskoczenie dla mnie. Można grać do lustra? Minęlego. Można grać do lustra. No to jest reparacja. E ale jeszcze bym wymienił jedną grę planszową, która jest, zdobyła w ogóle szturmem twoje serce. podbiła serce moje i w ogóle i mojej żony. I to jest z kolei. Tak, i po prostu się zagrywamy i wszystkim znajomym zawsze ją pokazujemy. To jest gra, która się nazywa Splendor. To jest taka. taka ale jedna gra, nie, która opisuje twoje bardzo życie. Tylko nie, nie jestem pewny, czy ta gra wyszła, czy ta gra wyszła w. W 2014 roku, czy to Rebel po prostu w 2014 mhm. roku yy, wydał. I Splendor wejść... to jest polska nazwa, polski tytuł? Yy, angielski chyba Splendor jest tak samo, nie? Yy, wiesz, co kiedy tak powiedziałeś to z akcentem, to rzeczywiście tak. Ten... Splenda. <laughs> tak, to jest rzeczywiście gra z 2014 roku. Splendor. And. Uh... E, bla, bla. <laughs> yy... Nie zapominaj o kluskach. I to jest rzeczywiście gra, która jest tak, bardzo łatwa i bardzo szybka do rozłożenia i po prostu, nie wiem, kobiety to chyba uwielbiają tą grę, nie wiem dlaczego, ale, ale jest świetna. Także polecam ci stary z elementów się. błyskotliwych takich. Nie, nie, ale sztony są fajne, takie, takie jak, jak do pokera, takie ciężkie, wiesz, bardzo fajnie zrobione. Są talie kart i generalnie chodzi o to, żeby gromadzić i, i rozbudowywać sobie swoje, powiedzmy, Mm -hmm. imperium związane z, ze sprzedażą, tak? ale ta gra jest tak abstrakcyjna, że ty w ogóle tego nie czujesz, to co ja powiedziałem, to wiesz, to może to widać, owszem, że na tych kartach, potem są karty z trzech różnych poziomów, na tych kartach z pierwszego poziomu widzisz jakieś kopalnie, na kartach z drugiego poziomu widzisz transport, statki wiesz i, i ekspertów, którzy analizują te diamenty, te brylanciki różne a na końcu widzisz po prostu karty z trzeciego poziomu w, w ramach grafik mają m, m, mają te elementy Tak mają sklepy właśnie czy, czy te galerie jubilerskie, tak, w których możesz kupować. Natomiast generalnie gra jakby polega na właśnie na takim budowaniu swojej kolekcji kart, które gdzieś tam uosabiają pewnie te, te kamienie szlachetne. Polecam, polecam też się zainteresować, gra jest świetna i w moim zdaniem w kategorii gier, które wprowadzają w ogóle w gry planszowe, to jest w tej chwili mój numer uno. I gra Pee. nie ma takiego, wiesz, nie masz takiego poczucia, że jak ją pokazujesz innym ten eee, gra planszowa? Eee mam grać w Chińczyka, znaczy wiesz, to, to, jest, to jest właśnie ona, ona, ona jest, jest, jest fajnie zrealizowana to tyle jeśli chodzi o gry planszowe w ogóle w tym roku, które były czyli jeszcze trzy tytuły, wykorzystaj te trzy pozycje eee, nie, bo, bo, ten, bo ten tytuł nie wchodzi, nie wchodzi a może i nie wchodzi w takim razie bo jest świetny, myślę, że wchodzi mhm. dobra, to trzy, pozy, trzy pozycje mam tak? to bym wymienił tak Hmm. Kurde, ale trudny wybór mi dałeś. To w widzisz, w razie Na tym razie właśnie polega, widzisz, jesteś dorosły, musisz zdecydować. <głos> Dokładnie. <głos> to, a mogę egzekwować jeszcze kogoś, umieścić. No, to, ale tak, gdzie zostanie wtedy? Ty masz, możesz egzekwować wszystkie na pierwszym miejscu, nie? Tylko, że możesz trzymać. Powiem tylko... tak, to powiem tak. Moim zdaniem naprawdę ten rok to jest taki rok takiej mizerii. Wiesz. Ale mizerii y y nie, że. Czy mizerny? mizerny. To znaczy w tym sensie, że oczywiście było dużo dobrych gier, ale właśnie dobrych. Nie było gier takich, wiesz, fenomenalnych. Tym, fenomenalnych, z tym boskim takim pierwiastkiem. pierwiastkiem tak. Ale wydaje mi się, że na tym takim w miarę równym polu tych, tych przeciętnych tytułów, to no, z, z mojej perspektywy, nas. nie no, nie zaskoczę właśnie, z mojej perspektywy Titanfall jest, jest bez wątpienia taką grą. Mm -hmm, mm -hmm. E... Tak, się dla się, mnie na pierwszym, miejscu, na pierwszym miejscu wymieniłbym pewnie Titanfall. Mhm. A... Wydaje mi się, że to, to, była, to była najciekawsza... Y... Ja wiem, że kiedyś też rozmawialiśmy o tym, że w tej grze znajduje swoje odzwierciedlenie, y... znajdują swoje jakby odzwierciedlenie wątki, czy, czy, czy, czy elementy, które pokazały się w wielu innych grach, y... mhm. tych, tych komputerowych, czy jakby tego rodzaju tam wspominałeś o, o tych grach od Sony, o... Czekaj... Y... O tym shooterze takim słynnym, no. Jak on się nazywa, nie pamiętam. Desti? Killzone o. Killzone, o elementach Kilzona i tak dalej. Natomiast oczywiście, być może one są, na pewno się gdzieś tam pojawiały, ale aż, akurat ja aż tak nie odczuwam tego, że, że rzeczywiście autorzy zżynali. Dla mnie ta gra to była takie rzeczywiście ożywcze. Może też dlatego, że właśnie to robili ludzie z, wcześniej, z, którzy pracowali przy Call of Duty. I chyba przy Modern Warfare, tak? Tak, myślę, tak no to, to jest studio, Respawn Studio powstało na, na zgliszczach. Znaczy nie na zgliszczach, kłan, przepraszam. To byli... Ludzie, którzy y, tworzyli Infinity Ward i tworzyli Modern Warfare, tylko niestety poróżnili się z Activision, z szefostwem i zależyli swoje studio. No i mi się wydaje, że to widać, tak, znaczy widać, że znaczy, oni dzisiaj ja znają się żałuję, że to zrobili. Czy na PlayStation 4 też, dlatego że ta gra zasługuje mhm. na, na, na to, żeby być doceniona jakby na wszystkich platformach, bo na odniosła sukces porównywalny do sukcesu albo przynajmniej w jednej tam, powiedzmy piątej żeby odniosła sukces podobny do, do, do, do Call of Duty, dlatego, że ta gra zasługuje na to. Ona wprowadza nowe elementy, a te elementy, które bierze z innych kier, implementuje w taką całość, że to wszystko naprawdę ma ręce i nogi, naprawdę się fajnie gra. Jak, jak, jeśli pozwolisz w takim razie, że wymieniłeś ten tytuł, to ja przytoczę dwa komentarze naszych słuchaczy a propos Titanfall. Mhm. I pierwszy komentarz, e, oczywiście anonimowy. E, Titanfall to najlepszy multiplayerowy FPS, w jaki grałem w życiu. Nie będę tu pisał grafice, ilości klatek na sekundę itd. tak choć z next-genowych gier wyróżnia się znacznie in plus na tle kłopotów w cudzysłowie, choćby z Assassin's Creed Unity. Gameplayowo trafił idealnie w moje gusta, jako człowieka rozdartego między Call of Duty, Battlefield e, przez ostatnie 7 lat. Z stosunek czystej przyjemności do frustracji wynosi 90 do 10. Spędziłem w Tytanach ponad 7 dub od marca. Definitywnie gra roku 2014. A drugi komentarz. E, Titanfall, za umiejętne łączenie elementów, które pojawiły się w wielu grach i stworzenia z, e, z nich wyjątkowej, niezwykłej, świeżej i ekscytującej całości. O to, co przed chwilą mówiłem. E, no, tam jeszcze kolega wymienia kilka innych słów, ale to poczekamy, e, aż dojdziemy do tego momentu. O, ale pojawia się też komentarz, którego wcześniej dojrzałem, na temat Tropical Freeze. Grze, czyli uh -huh. moje przygody erotyczne. Platformówka, która w najlepszy <laughs> sposób połączyła wysoki poziom trudności z kapitalnym gameplayem i projektem poziomów. Mistrzostwo świata w tej kategorii. No proszę. Um, tutaj jeszcze kolega w, w, wspomniał o FIFA 15, ale to chyba, no niestety FIFA 15 nie, nie otrzymała aż tylu głosów, żeby się znaleźć na liście. No, współczujemy. Więc no a ale... no, Titanfall jest grą wartą. Ktoś, kto po prostu ma, ma Xboxa one, a nie grał w Titanfall'a, no to jest jakby mieć tam, samochód, bo... ale nim nie jeździć O i trzymać w garażu, o. tak to powiem. Yy, Kolejna, jeszcze dwa tytuły ci zostały już. Śmiało, musisz no Właśnie, mam, muszę dylemat, no, mam dylemat, no bo z czegoś muszę zrezygnować, tylko nie bardzo wiem z czego. Yy... Powiem tak, na, na pewno tak. Na pewno Diablo 3 Reaper of Souls jest grą. Yy... Ale wiesz, nie wymienisz. Nie, właśnie wymienię. <laughs> tylko, że. Tylko, bo, bo uważam, że tak. Bo uważam, że. Ta, tylko wiesz, chodzi o to, że to jest kontrowersyjny wybór. Bo pamiętam, że mówiliśmy o tym, że nie wolno wymieniać gier z, z wcześniejszych czasów, tak, z 2013. Wiesz, to. E, ta wersja. To jest, ta, wersja poczekaj, ta wersja. To jest jakby nowa X... gra. Tak, jest jakby no nowa... tak, tylko, że ta wersja na Xboxa, na Xboxa One, to jest oczywiście. To nie było wcześniej wersji Diablo 3 na Xboxa One i na PlayStation 4 która się ukazała, więc, więc jakby to jest jedyna wersja, która się ukazała i to jest z jednej strony y, tak trochę jak, jak GTA V, czyli z jednej strony jest to remake i, i zrobienie gry po prostu na nową platformę, reedycja, a z drugiej strony y, no jednak jest... Y, premiera dodatku Reaper of Souls, która się pokryła chyba, o ile się nie mylę z premierą, czy, czy mniej więcej, czy nie, nieduży był rozdźwięk między tymi premierami, tak, to jest mniej więcej ten sam ten sam okres. I teraz tak, ja, moja konstatacja jest taka, i, i to, co, to co chcę powiedzieć, to, yy, to, jest, to jest to mniej więcej, że, że ja po prostu grając yy, w Diablo czy Reaper of Souls grałem wcześniej oczywiście w wersję pecetową, ale tylko w próbne te, te, ten... Na nie, po człowieka. prostu wiesz, uświadomiłem sobie jedną rzecz tak, Blizzard to jest w tej chwili chyba moim zdaniem po prostu najlepszy deweloper, jaki w ogóle funkcjonuje na, na rynku gier komputerowych. To jest po prostu deweloper, który, który wie, co robi, robi po prostu kapitalne gry, w których, wiesz, ta fabuła ja w ogóle nie zwracam na nie uwagę. Ta gra dostarcza takiej frajdy grania. Sterowanie po prostu na... na pamiętasz, ja jak chyba sięgałem po tą grę, to nawet się pytałem ciebie, jakie, jakie masz opinie na temat tego sterowania na konsolach, bo też tak nie do końca byłem przekonany, jak można grać w Diablo 3 y, na padzie. Natomiast sterowanie na konsoli, menu, wiesz, y, inwentory, te to wszy, to wszystkie elementy, jak to ekwipunek, zostało... Y, y, y, y, y, co? Ekwipunek. Ekwipunek. Nie, inwentarz, tak. Jak to wszystko zostało, wiesz, zaimplementowane na, na konsoli, to moim zdaniem to jest po prostu, no, to, to jest jakiś kosmos, no. Dzieło sztuki. To, tak, to jest dzieło sztuki y, y, czegoś, co się nazywa. Y, usability. No, wiesz, nie, bo chciałem powiedzieć takiej, wiesz. User-friendliness. Użytkowe, sztuki użytkowej, takiego, wiesz, takiego. Tak, tak, tak, tak ale w, tak ta, właśnie. Dzieło sztuki ta, w domu, nie? Ale chodzi o to, że, że wiesz, ja, ja pamiętam, że jak, jakby odnalezienie się w tym, to po prostu. Zajęło mi chwilę. Ja od razu wiedziałem, w co ja wchodzę. Ja od razu wiedziałem, kurczę, no. To jest to, jest to, to jest mój tak. świat. To jest, wiesz, to jest... To, no po prostu no, niesamowite, no. Mi Nie, no słuchaj... Yy, yy, yy, Dobrze, to jest... i ostatni tytuł. Ja i... rozumiem. To jest gra, która po prostu zmiotła cię z powierzchni ziemi, nie, nie gameplayem. I, i, I nawet powiedziałbym, że to jest gra, której bym dał... Y... <grych> no, której dałbym pierwsze miejsce. Tak? Usability roku, o. Usability roku, ale nie, no naprawdę, to jest gra, której dałbym pierwsze miejsce, bo też i gameplay, i wszystko. I wiesz, i teraz jak już skończyłem ten, mam już ten 70 level, dobiłem, wiesz, zacząłem sobie robić różne Kreniłeś dodatkowe postacie. Nie, zaczynam teraz drzewo. odkrywać to, to, nie, zaczynam odkrywać to, co jest dalej jeszcze w tej grze, czyli wiesz, te wszystkie rzeczy, które robisz później, no po prostu mistrzostwo świata. Natomiast... Gratuluję. Chcia, chciałem pogratulować, bo być może mi to gdzieś umkło twojej uwadze, ale ja jestem dumny z tego, że osiągnęliśmy się poziom. Umknęło. Natomiast ja to wiem, ja, ja, ja, ja czekam na moment, w którym... Yy, yy... Kupisz sobie Xboxa 3, One. Czy? <gupisz> sobie Xboxa One i, i, i wtedy będziemy to to razem zrali Xbox 3 to będzie dopiero w 2075. No to stary jeszcze jest. Bo nie muszę tak wiesz. Następny Xbox będzie Xbox 720, później Xbox 2, potem Xbox 1000, 150. 80, 1080 albo nie, jeszcze 1440. Albo nie układ w stronę Polaków, 1410. No ale 1410 to później, to po 1080. Ale no tak. No. 1440, potem... Albo Xbox Ultra, nawiązujący do telewizorów. Y, Ultra HD. No, nie, to kupię nazwę. No w każdym razie ja bym powiedział tak. Y... To powiedz. To powiem tak, że rzeczywiście ty Blizzard. Ty się tak? O, Blizzard jest super. Blizzard tak, najlepszy, wiem. jest najlepszy. Nie, Kocham naprawdę, no Blizzard... ale ty się śmiejesz. No, ale i ty tam dalej że tak, głosował. Ty zapominasz, ten... że Blizzard jest częścią Activision. I nie zapominaj. No to co, że Blizzard to jest Blizzard? Za każdym, za każdym tygodnikiem nie stoi urban. No Nawet, okay. jeśli Ci się podoba. Natomiast, natomiast wracając do jeszcze pozostałych dwóch miejsc, to powiem szczerze, że mam dylemat. jednego bo... jednego miejsca. A jedno miejsce mi zostało? Tak, było. Titanfall, ja dwie przygodówki, e, Diablo. Dwie prążówki i Diablo. Tak, dwie przy... A, to Spodowe tylko jedna. Mi została. To powiem tak, y... to dałbym te miejsca. Znaczy, bo tak, bo. No, no to dobrze. No to, chcesz, to ten... Grand Prix zrobić? chcesz Grand Prix zrobić? Nie, to w takim razie Grand Prix. Nie, ale umówmy się, to będzie drugie miejsce, bo pierwsze miejsce, ale jednak Activision to jednak drugie Diablo, więc, <śmiech> więc, pier więc pierwsze miejsce daję w takim razie mojej ulubionej marce w ostatnim czasie, czyli Microsoftowi i wybieram Sunset Overdrive. No brawo, no. Wyszedłeś też z szafy. Wybrałeś ładną, kolorową grę. Problem jest taki, że Sunset Overdrive może być jedną z najbardziej niedocenianych gier. 2014 roku, dlatego że wszyscy patrzą na stylistykę, ona ich odrzuca i nie zagłębiają się w to, co ta gra oferuje. No poza tym ona wychodzi też na tą Nie, szansę, ale, ale zaraz, um... ale czy ja nie dałem pierwszego miejsca Titanfallowi? Nie. Bo wiesz? już się zgubiłem. To u mnie dokładnie. Ale ma chodzi mi o to, że te miejsca nie mają znaczenia. Drive, a diablo jest zaraz za nimi. Musisz już pamiętać, że za każdy ra... każdym razem, jak wymieniasz jakiś tytuł, to on już zostaje jakby na pierwszym miejscu. No to tylko, że to jest samo wylansowanie przez ciebie jakiegoś tytułu, to powoduje, że ta gra powiem wysoko. tylko w kwestii komentarza, jeśli chodzi o Sunset drive. Dla mnie to jest gra bardzo bardzo ładna, ma bardzo dobrą grafikę. Bo jak dziecko przed tablicą <świetnie>. jest bardzo ładna, <śmiech> jest <śmiech> fajna, fajnie się gra, fajnie się strzela, fajne postacie są, fajne, fajne jest. No. No i ma. Ale jest coś, fajna, co... ale powiedź, czy jest fajna. Ale ma, ma, ma ten, ten rodzaj humoru, który, który mi się podobał. Mhm. Znaczy, kilka momentów w tej grze jest niepowtarzalnych. Znaczy, wiesz, moment, w którym. Fajnych tak, nie mnie niepowtarzalnych, powiedz fajnych. <laughs> fajnych. To znaczy, jest kilka momentów. Ale dlaczego ty chcesz się ze mnie śmiać na tym podcaście? Nie, nie. Ja się z siebie śmieję nigdy. Chodzi mi o to, że, jest kilka, chodzi mi o to że, że wiesz, że jest kilka takich momentów, które rzeczywiście sprawiły mi naprawdę dużo, dużo takiej y, przyjemności, ale właśnie w kategoriach takiej jakiejś ironii, tego tak. humoru sytuacyjnego, tego typu rzeczy. Y, a to jest uważam, cenna cecha i, tak. i, i warta, i warta I Znowu Anonimowy komentarz. Sunset overdrive kolorowe, punkowe, wesołe. To nie jest już ten mroczny, przygnębiający infamous. Się znają, czy to nie przypadkiem nie ty pisałeś. Jeszcze <laughs> No, być może doszedłem do demaskowania twojego alter ego. Anonimus. Taki masz ksywkę. Ale zadałem sobie trud. Wybrałem planszówki Diablo, żeby się nie przyznać. Mhm. Okej. Okay. Czyli no to dobrze. jednak ty byłeś, tak? Co? Ty, ty pisałeś te komentarze? Nie, ja mówię o tych tytułach. Aha, aha. Nie, bo ja myślałem o tym, o tym, że to, że zdemaskowałem się jako, jako komentatora. Yy, dobrze. Yy, w takim razie przejdziemy teraz do kolejnej części, ale tym razem z naszym drogim Kuldanem. Studio opuścił Juliusz yy, i witam Piotka, który właśnie y, wszedł do studia. Dzień dobry, jeszcze, jeszcze muszę płaszcz zdjąć, już szybko ściągam. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie, jak tam strasznie, Co, wie coeقول, o, strasznie wieje O, strasznie Huragany. Właśnie, wieje. W ogóle huragany. Wczoraj mi kapelusz zbiwało z głowy, którego nie mam. Tak, a nie ma. No właśnie wszyscy widzieli, że się upodabniasz do pewnego youtubera. <Beginning> hmm. Będziemy w... tutaj robić mu reklamy. To mnie całkiem rozbawiło, bo ja nawet o tym nie wiedziałem, ale widać tu, wiesz... Tak. Bo ty celowałeś raczej w, w, w, w, w, w, w stronę Maxime, amerykańskiego, amerykańskiego przedstawiciela gatunku męskiego. Takiego <laughs> białego drwala z długą brodą. Drogi Piotrze, tak. jesteśmy na etapie wymieniania kolejnej dziesiątki naszej top listy przebojów Fantasmagierii. Zaczynamy od miejsca dwudziestego. I teraz... Standardowe pytanie, każdą dziesiątkę zaczynamy od tego, czy zgadniesz jakie miejsce ma, znaczy jaka gra jest na miejscu 20. Tu na razie, to na, razie, na razie ciężko coś ocenić, bo wiesz, nie wiadomo w którą stronę celować. Yy, nie podejmę się. W... Dobrze, to ja już w takim razie od razu, o, chociaż mam podpowiedź. Podkłada głos aktor znany z popularnego serialu akcji. Pod głównego bohatera podkłada głos Aktor z poprzedniego Mam ten problem, że ja zazwyczaj nie gram w polskich wersjach. Nie, to jest polska wersja? A ty grasz no to Metal Gear Solid ten. Ground Zeroes. Tak, Ground Zeroes. Metal Gear. Metal Gear Solid. o jakimś polskim aktorze filmów sensacyjnych i zastanawiałem się, w jakim ostatniej polizacji brał udział jakiś tam polski aktor. Komisarz Alex, To już pierwsza. No to jest gra, w którą ty grałeś tak, i się bawiłem dobrze. Się. To jest gra, w którą ostatnio... No wymaksowałem nie, bo, bo gdybym ją wymaksował, to by mi się zbudziła, ale spędziłem tam jakieś 8 godzin, bawiłem się całkiem dobrze. Ostatnio widziałem, że wyszła na PC i nawet ludzie, którzy w nią grali się, raczej byli zadowoleni. No, bo to jest, to jest gra piaskownica. Prawda? No fajnie by było... Niby jakby, można przejść w 2 godziny, ale... No, tak niby można przejść w 2 godziny, a można przejść w 8 minut, jak się uprzeć, nie więc... No, dokładnie. Zależy. Taka prawdziwa piaskownica. Możesz wejść, pobawić się trochę piaskiem to jest raj dla speedrunnerów tak gra? Jak myślisz? Mm. Czy można takie rzeczy w niej robić, jak w Ocarina of Time? Za mało gliczy, słuchaj, żeby, żeby to raj dla tych. No Speedrunnerzy wolą, jak na przykład cofniesz się, podskoczysz dwa razy, wyciągniesz broń, nagle zapadniesz się pod ziemię i wylądujesz na ostatniej lokacji. Ale żeby to odkryć, tak? Żeby tak przejrzeć kod gry, żeby takie glicze znaleźć, znaleźć. Ja ostatnio się dowiedziałem, o czym nie miałem pojęcia, że w yy, jakimś podcaście ktoś o tym opowiadał, że yy, czemu speedrunerze grają zawsze w jakichś kosmicznych wersjach językowych, typu tam, wiesz znaczy, ja wiem, że grałem w japońskie, bo są krótkie zdania. Dokładnie. Szybciej, że się, szybciej łatwiej się przeklikać przez dialog, jak, jak masz nie tam. Dużo wiesz, co, tak. ale to może być tak, bo ja jak gram w japońskie gry, rzadko mi się to zdarza ale tam zwykle te dialogi są czytane i one się dłużą, bo to jest taka gadka szmatka i to trzeba przyklikiwać. To ja, ja właśnie tak sobie myślę, że rzeczywiście w wersji to są na przykład te dwa, trzy ekrany i koniec. A wersja wersji angielskiej to tam jest tych ekranów 50. Dokładnie. No i rzeczywiście to jest nużące nie? Pst, tam, tam, tam, tam, tam. Druga, kolejna gra na liście, miejsce 19. Tam, tam, tam. Child of Light. O proszę bardzo. Przyjemny tytuł. Grałeś? Grałem troszeczkę na Wicie. Ja skończyłem. nie tego triala nie urzekła mnie jakoś tak specjalnie ta gra. Gdzieś te, nie wiem, chyba nie doszedłem do tych takich wspaniałych rymów, które tam miały być. Znaczy te rymy były takie... od samego początku. Tak znaczy, no, to ca to takie cała, mało... cała gra była w rymach, za wyjątkiem jednej postaci, która nie rymowała i inni zwróciła mi na to uwagę. Mhm. Co do Child of Light, to, to jest fajny przykład gry Indie, która jest zrobiona przez studio AAA. Mhm, no tak naprawdę jak patrzysz na Child of Light, to po pierwsze myślisz o JRPG, a gra nie jest jrpg iem znaczy tak. jest gatunkowo jrpg iem mimo że nie ma nic wspólnego z literką J, Mm -hmm. Po drugie, no, widzisz indyka, takiego po prostu, a tu Ubisoft, sztuczka, sztuczka. Dokładnie. Ci się podobało e... całkiem, tak. Znaczy, bo to nie jest zlogra, no. sam fakt, że ono znalazła się na liście, no, to nobilitacja. No ba, oczywiście. I to Miejsce, był top 20. Miejsce 18, no, dla niektórych to jest, z tego co widziałem, są takie serwisy, które przyznały tej grze grają roku, między innymi chyba Forbes, magazyn Forbes. Panie, e... this war of Mine. Nie. O nie. Hearthstone Heroes of Warcraft. No na 100% jest to największy sukces finansowy w y, tym roku. Myślisz, że Przecież... nasze miejsce nas taką kapustę tej kurcze. Kurczę, z, z, z, z, znaczy wiesz <Czoła> <czoła> <Czoła> co, źle o... to powiedziałem, nie tyle sukces finansowy, co um, sukces taki globalny, nie tylko wśród graczy typowych, bo ta gra jest wszędzie teraz. Mhm. Pomijając różną ilość naczelników na PC, chyba na Nuxie i na, na tabletach, to też generalnie no, z marki, która nie znaczyła nic, bo to była się marka, nagle stała się marką, którą wszyscy rozpoznają. Nawet jeżeli nie grali, to i tak wiedzą, czym jest Hearthstone. No A wydawałoby się, że jest to, wiesz, mała karcianka robiona na boku pomiędzy dodatkiem mm -hmm. do Diablo trójki. Oczywiście znaczy, co, Ja bym nawet zagrał chętnie w tym Hearthstone, ale niech no, to jest, no, trzeba dużo grać, tak trzeba mieć dużo kart, trzeba budować deki. Ja to byłoby fajne, tylko, że te deki moim zdaniem, ja nie doszedłem do takiego poziomu, gdzie naprawdę one były na tyle skomplikowane, żeby można powiedzieć o jakimś buildzie, jakimś kombo deku, a dla mnie to jest najpiękniejsze w kardzienkach. Ja wiem, że na pewno to w Hearthstone jest, i, I gdyby, gdyby ta gra nie była, ona pewnie nie jest pay to win, ale do, ona na czymś zarabia. I skoro zarabia znaczy takich na pewno jest dużo graczy, którzy to wykorzystują. Jest sporo rzeczy pay to win w tej grze, ale również jeżeli ktoś jest dobrym graczem darmowym, to po prostu dłużej hmm. musi grajdować, ale jest w stanie potem spokojnie pokonywać tych pay to win. W ogóle byłoby fajnie, jakby były takie tiry w grze, no nie? że na przykład to jest tir dla graczy, którzy wydali tam około do 50 dolarów. To jest dla graczy, którzy wydali tam do 200. Czyli żeby ci ludzie pay to win grali tylko ze sobą. Tak, dokładnie. No bo, wiesz, no ja rozumiem, że to jest fajna taka przyjemność, że ja wydałem 1000 dolarów, więc mam po prostu karty kosmiczne i nikt mi nie podskoczy. No to jest takie, wiesz, no, no fajnie się depta te róweczki, gdzieś te biedroneczki gniecie, ale dopiero masz prawdziwą przyjemność, kiedy no, stajesz twarzą w twarz z kimś, kto jest na twoim poziomie, przynajmniej. Przynajmniej, no, nie wiem, może coś takiego jest, może na tym polega ten marsmaking, bo wiadomo, że marshmaking to raczej ustala się na, na innym poziomie, na poziomie umiejętności, twoich zwycięskich gier, no to, to jest dobry matchmaking. Wiesz, ale ja mam, chciałbym, żeby ja... był taki dodatkowy matchmaking finansowy. Ze na finansowy, tak? ale to by to by właśnie trochę przeczyło idei Pay to Win, znaczy, bo wtedy ci ludzie, pay którzy day, win, by, wiesz, płacili za, za dodatkową tą, to niekoniecznie płacą po to, żeby mieć lepsze karty, ale po to, żeby łatwiej wygrywać, więc jeżeli walczyliby tylko z tymi, co mają mniejsze karty. Ale z drugiej strony, ja w Hearthstone grałem dosłownie trzymacze, połowę udziałem przyszedłem bo po prostu no, nie chcę nie mi się wciskam. szukać nie, nie to, nie chcę bo mi nie się szukać czasu tablety, co się gra w wyobraź sobie, że właśnie na tablecie grałem i działa bardzo dobrze o, ale boże. nie chcę mi się znajdywać w moim małej ilości czasu jeszcze czas na wciąganie się w karcianka bo widzę, że to jest gra, w którą spokojnie można byłoby się wciągnąć tak. A, a nic z tego nie grzyście, tak, pracy. dokładnie. A po prostu więc nie wiem, jak tam wygląda kwestia grindowania, jak dużo trzeba grać, żeby nic nie płacić, czy wiesz, no na przykład no, tak. World of Tanks jest przykładem gry, która znam ludzi, którzy nic nie płacą tam, albo płacą dosłownie grosze w skali grania, przykład, rok, czy dwa lata, a mają za sobą, nie wiem, 8 tysięcy bitew, czy 10 tysięcy bitew. No, no. No tutaj, ja znam parę takich osób, którzy grają w kilka takich gier, no chyba, że mi się nie przyznają, wiesz, to jest taka stylowa tajemnica, Co ty, ja w życiu, a grosza, nie? A później, no tam, jakieś tam, kupiłem sobie, no dobra, 17. Miejsce 17. Zaginięcie Etana Cartera. Polski akcent na liście. Nie jedyny, ale... Chciałbyś powiedzieć wysoko i niewysoko. No, na pewno, jak mówię, każde miejsce na tej liście to jest jak gra roku przyznawana przez, nie wiem, Eurogamera, GameSpot, nie wiem, Polygon, e, poligamie, jakie są jeszcze serwisy gry online, no, w, po prostu, <tak>, tak to się, wiesz, wagowo liczy, ale znaczy, ja się cieszę, że ona jest na tej liczbie. być może ja bym, gdybym tworzył swoje takie top 10, to ona by się w tym top 10 znalazła, więc nie byłoby to miejsce tam 17, tylko powiedzmy na przykład, nie wiem, ósme, ale, ale w, no, ja zdecydowanie tę grę polecam. Jeśli, jeśli ktoś się wahał, to powinien zagrać. To jest gra, która nie trzyma ci za rączkę, która pokazuje ci wspaniały, wspaniały, wspaniały krajobraz jakiegoś takiego mistycznego miejsca, gdzie naprawdę przyjemnie się spędza czas, a dodatkowo rozwiązuje się jakąś taką zagadkę kryminalną, paranormalną. No to wiesz, więc... z tym przyjemnym spędzeniem czasu, jak brodzisz we krwi, to tak różnie można... Wiesz co, tam, ja wiem, że tam jest... No Jestem jest, jest, tam ta... trochę gory takich ale elementów. To jest, no, ale to jest, to jest CSI, no wiesz, no, kryminalne zagadki e, e, w lasu Babajagi. No, dosłownie. Więc, więc e, no, ale tam jest naprawdę dużo takich ciekawych rzeczy, ty, które, które są zaszyfrowane w, poprzez język gry, poprzez te, te, te, te rzeczy, które odkrywasz, no naprawdę to jest coś, to jest gra, w którą warto zagrać, Jeśli jak się jest fanem przygodówek, to w ogóle nie powinno się zastanawiać. E, i, i, ale tylko to jest to się w ogóle Można zdać dyskusję że... na temat tego, czyli jak bardzo to jest przygodówka tak naprawdę. Czy znaczy, to jest gra przygodowa? Tylko, że ona ma te elementy przygodowe. No wiesz, no, nie każda gra przygodowa musi być tam pojedynkliwka. Właśnie problem, przy... ja problem polega to, że pojęcie gry przygodowej się strasznie zmieniło na przestrzeni ostatnich no, lat. To jest na pewno przygoda. Ja bym powiedział, że to jest taki symulator. Musisz rozwiązywać pewne zagadki, musisz czasami coś wziąć, coś użyć gdzieś indziej, jakąś wajchę pociągnąć, coś zrobić. Zdecydowanie gra, gro... zagnięcie kratera jest grą przygodową. W pewnym ja sensie w ogóle to jest z... trochę wzi... też Hidden Object, to właściwie. Znaczy, to nie jest, bo jak... Jak, jak, wiesz, no jak łazisz po trawie, musisz w trawie znaczy, znaleźć to, co jest piękne kamulek, w tej grze, To ona nie traktuje Cię jak idioty. To możesz, wiesz, że ona Ci nie mówi zrób to, zrób tamto. Ona Ci w delikatny sposób pokazuje o, oh, widzisz, że coś się dzieje. To jest tak jak znaczy, właśnie to jest kiedyś, kiedyś To jest która ma dwa końce, dlatego że ona z jednej strony nie traktuje Cię jak idioty, a z drugiej strony ma pewną mechanika, która Tobie ma ułatwiać. Ale przez to, że nie traktuje Cię jak idioty, to nie pokazuje Tobie, jak ta mechanika działa. Ja dopiero w połowie ja nie miałem problemu. Ja dopiero w ja że jak tu stanę i nacisnę ten guzik, to wtedy mam wizję. Tak po prostu szukałem po macku. No Ale, ale czy, to nie, czy nie miałeś jakiejś takiej pewnej satysfakcji, że to odkryłeś? No, jak z kamień po 20. Czy przykład, nie, nie rozczarowałeś się, prawie. gdybyś. No tak, ale czy nie, nie byłoby ci przykro, gdybyś na przykład zamiast tego odkryć samemu, nawet w późnym etapie gry no musiał przydać jakąś solucję, jakiś, nie wiem, mieć tutorial. Ja, oczywiście, że wiesz, to jest element tej gry. Jest to ja jest element tej ja gry i że to ludzie doceniają. Dla mnie i ten kartor byłby dużo fajniejszym tytułem, gdyby było mniej szukania kamieni w trawie, a więcej ja ja wiesz, że to jest tak naprawdę, tak naprawdę to jest, te, tych elementów, takich szukania to jest niewiele, szczególnie, że gra ma ten element takiej podpowiedzi, że to nie jest tak, że Boże, mam e, dwie, dwie, tam 20 hektarów ziemi przekopać, żeby coś tam wyciągnąć, jaką, jakiś kamyczek. Nie no, to ty, wiesz, ja na początku, jak zacząłem grać, to rzeczywiście to błądziłem po tym terenie, nie wiedziałem, tak, co Tak, mam tak dokładnie potem robić. to już idziesz, jak bałem ptórko, nawet, po co e, nie wiesz, robisz, nie? Bałem się nawet. Bałem, bałem się na przykład podjąć pew, nie wiem, pewne kroki, nie wiem, eksplorować dalej, bo nie byłem pewny, czy wszystko w tym miejscu zrobiłem, bo e, miałem pewne takie to jest taka pamięć mięśniowa trochę, może nie pamięć mięśniowa, ale już byłem tak wyszkolony przez gry takie dzisiejsze, że mimo, że nawet teren wydaje się otwarty, to to jednak jest jakiś taki korytarz, że właściwie idziesz tym, to nie jest to nie jest miejsce, które swobodnie we wszystkie, no chyba, że to jest gaza z otwartym światem, jakiś watchdog, coś w tym stylu, nie GTA, ale większość gier to jest, idziesz od punktu A do punktu B, dojdziesz do punktu B, zaczyna się nowy etap, idziesz od punktu B do punktu C, a tutaj masz tak, że właściwie masz miejsca, a jak ty sobie chodzisz, w jakiej kolejności, co robisz, to nie ma, nie ma znaczenia, bo i tak później e, gra jakby cię zawraca w pewnym moment, jak jeśli czegoś przeoczysz. I, I to jest, to jest dobre. No, na pewno e, jako, jako pierwsza gra w studia e, The Astronaut e, e, jest produkt, e, produktem bardzo dobrym, niewybitnym. To nie, to nie ma tutaj co, co tak, coś, to, coś nad przynajmniej jakiegoś tytułu wybitnej gry, nie wiadomo co, odkrycia jakiegoś fantastycznego, ale to jest bardzo dobra gra, i ja jestem teraz ciekawy, co znowu na przykład, nie wiem, jak, czy, czy za dwa lata, za trzy, kiedy pojawi się kolejny tytuł, czy to będzie coś w tym klimacie, czy na przykład już studio będzie szukało jakichś, nie wiem, inspiracji w czymś innym i, i podejmie kroki na przykład, nie zupełnie innej gry. Pan Killer w świecie i to na Tak, może wrócą właśnie do korzeni Bullet Storm 2 albo coś takiego. Miejsce szesnaste, The Banner Saga. O proszę, Szkoda, że tak nisko. No ja też, ale ja widzisz. Tylko to jest gra, mało. która wiesz, no znaczy... jednak nie do każdego by trafiła. Ja bym chętnie zagrał, nawet widziałem, że jest wersja na, na Androidy. Tylko mnie zmyliło to, że są jakieś dwie wersje. Jedna jest jakaś taka chyba, że kupujesz całą grę, a druga to jest, że kupujesz jakby pierwszy epizod, czy jakąś pierwszą część i to kupujesz. Tak, znaczy, że... naprawdę, tak jest na Androidzie? Tak, bo ja już nawet kupiłem. Mówię, o, jaka super promocja, no nie? Za, za euro można kupić Wener ale później coś ale wiesz. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Sprawdzam, czy nie ma jakiejś innej wersji Banner Sagi, czy to przypadkiem jest jakiś, wiesz, tra e, Travel Companion, jakiś produkt no tak, czy w tym tak. stylu... I... Witamy w świecie Google Apps. Tak, i e, no, okazało się, że jest jakaś inna e, e, wersja, ale ten sam wydawca, wszystko to samo, więc e, no, odwróciłem się i pomyślałem, no, jak będzie doby, w więcej czasu, to na pewno jednak e, chyba zagram wersję PC. Będzie niedługo na PS4. O, z tego, co pamiętam, plusie, to zapowiedziana. Tak? Znaczy, nie, nie wiem, czy w... no, bo patrząc po tym, jak, że niektóre gry indie lądują od razu w plusie, to możliwe, że i w plusie. Tak. Ale jak był chyba PlayStation Experience, to zapowiadali właśnie, że po pierwsze będzie Banner Saga na ps po drugie będzie Sequel Banner Sagi, bo jakoś to tak... To coś mi się wydaje, że to było w okolicy tam w listopadzie jakoś zapowiadane. Coś a la, a la Broken Age. No, bo tu jest trochę podobna sytuacja. Bo od razu sagi... dwa epizody będą wydane na PlayStation, i może w końcu gracze. Docenią. Skończy się ten koszmar dla graczy pc no. Natomiast, no. wracając do Bannersagi, to ja, ja absolutnie polecam gorąco. To była wspaniała gra. to była gra, przy której spodziewam... Perełka ufundowana na Kickstarterze Tak, sukces. Tak, sukces Kickstarterów trzeba patrząc na ostatnie dwa lata, tym bardziej doceniać. Tak, no ta gra by się nie udała, jakby była na przykład na Polak Potrafi, albo co. Mhm. Zmieniłaby nazwę po wydaniu tego, tej, tej darmowej części wa walczącej. A widzisz, bo y, zabawna historia, Banner Saga, y, no miała chyba kłopot jakieś prawne ta firma, bo jest taka y, firma, chyba się King.com nazywa, czy coś w tym stylu, która wydaje te wszystkie gry z, typu Saga, Candy Crush Saga i tak dalej, i tak dalej. I, I oni się trochę zachowali jakby Tezda, która nie pozwoliła używać yy, Mohangowi nazwy Scrolls. Ty. Bo przecież oni mają el, Elder Scrolls. No wiesz, ja, ja scrolls, po see. tym, jak się usłyszałem, że Apple yy, zaskarżył, czy do sądu poszedł o trademark za sklepem spożywczym internetowym A.pl, to już nic mnie nie zdziwi. No, ale niezła domena. Musieli być pierwsi w polskim internecie. Mhm. Z tym A kolejne miejsce, 15. Sunset Overdrive o proszę, to ciekawe, bo z tego wynika, że dużo no, osób, które wziął udział w ankiecie mają Xbox One mhm. zastanawiające, skąd się oni biorą co wydawałoby się, że patrząc po wynikach sprzedażowych obu platform jest wręcz, tutaj myślę, Juliusz jakąś na pewno machlejkę przy wynikach zrobił idąc no tak. dobrymi strategiami y, GPW Juliusz, Juliusz wie jak krzyżyki stawiać w tej ankiecie, żeby żeby się liczyło podwójnie, a nie był głos nieważny. Taki to jest cwaniaczek. Tak jest. Ale Juliusz, wiem, że, że lubi tę grę, więc jest no to ty jeszcze przynajmniej skończy... jeden fan w naszym kręgu tej gry. <laughs> więc więc spoko. Miejsce czternaste. Diablo 3. A Reaper of Souls. No to ja mogę posłuchać tylko teraz. Znaczy ja tylko odpaliłem dodatek, sprzeciłem, działa fajnie. <laughs> yy, już nie w połowie rysowane, w połowie renderowane, więc w powie okej. Okay. I... Yy, no na pewno tam jest mnóstwo rzeczy, które dochodzi w tej grze, które sprawiają, że Diaby jest jeszcze lepsze. No i też Reaper Souls to jest ta wersja, która wyszła na konsolę nowej generacji, więc jakby no to jest kolejne jakby kolejne, kolejna grupa odbiorców mogła poznać ten, ten geniusz hack'n'slashowy. Kolejna gra to jest gra, w której ty spędziłeś 548 godzin. Tak, Zgadniesz? nie. Nie, tak na Nie, inna, inna. Powiem ci, że z gatunku komputerowych gier fabularnych. Ojejku. A, Co? Divine Divinity. Znaczy tam, czekaj, jak to był Divinity Original Sin. Tak, tak Grzech Divinity. Pierworodny. Miejsce trzynaste. No tak, tak, to przyjemna gra. To jest gra, o ile pamiętam, bardzo ci się podobała, do momentu, aż nie trafiłeś do zakończenia. Po, znaczy do, do końcóweczki samej. Gdzie niestety gra zażądała ode mnie szukanie, znajdzie kto skończenie jej. No ale tam też 60 czy 70 godzin jednak się nabiło wcześniej. Ale radziłeś sobie, bo to jest bardzo rostkowa gra, ona ci nie trzyma za rączką, ona ci nie mówi co masz robić. Nic, no bardzo, to jest jedna gier od bardzo długiego czasu, kiedy musiałem naprawdę każdy pojedynek w sposób stateczny i wyważony i myślący robić. Niestety to się nie dało na chuzia na juzię. No, więc była taka miła odmiana. Nie wiem, czy ty się, Piotrze, jeszcze polska wersja już się pojawiła, czy już ona istnieje? Wiesz co, to chyba się pojawiło, ale ręki za to nie dam. Dobrze. Yy, miejsce dwunaste. Destiny. No, jak dla mnie, to bardzo wysoko. Znaczy, ja, ja, mam, ja mam problem z tą grą, bo nie ukrywam, że spędziłem w niej bardzo dużo czasu. Yy, nie ukrywam też, że nie uważam specjalnie tego czasu za stracony, dlatego, że większość yy, Większość tych moich godzin, setek godzin spędziłem w, w multiplayerze. I Ten multiplayer mi się bardzo podoba, bo jest, jest taki wolniejszy, to znaczy, że jest jakoś mało dynamiczny, bo po prostu jest trochę inny. To nie jest Call of Duty, gdzie giniesz co 5 sekund, biegniesz, rozwalasz kogoś, później znowu giniesz i jest taki po prostu taki straszny kocioł. Wiesz, tak wszystko szybko się dzieje, jest taka, jest aż za dynamicznie. Tutaj no, jest tak bardziej może strategicznie, taktycznie, no, taktycznie i, i to mi się bardzo podobało, taki, ja widziałem te z Halo 5 filmiki, i one wyglądają jak troszeczkę przyspieszy jakby Halo. Jest jakby bardziej dynamiczniejsze niż, niż w poprzednich częściach, więc ja nie wiem, jak, jak tam ta sytuacja wygląda. Ale Destiny to jest zdecydowanie gra, która no, powinna się znaleźć na tej liście. Czy wysoko, czy nisko, no, nie mnie tutaj rozsądzać. Ja na pewno mam swoje, swoje zastrzeżenia co do Destiny. I jak będzie taki moment w tej w, w, w naszym w tej programie do w, w omawiania rozczarowań, to już teraz zdradzę już taki mały spoiler, że ja na pewno o Destiny e, coś powiem. I, i, e, ale kto wie, może Destiny, podobnie jak Drive Club z kolejnymi patchami, z kolejnymi dodatkami, z kolejnymi wersjami, kiedy już będzie taką, wiesz, Game of the Year albo Game of the... Decade. Nie wiem, Decade jest. Yes. <laughs> yes. To, to wiesz, to, to ona będzie wtedy taką grą, którą no, nie, można w, jakby nie można jej koni przejść obojętnie. A przyznam się Piotrze, że ja teraz gram w Warframe. O proszę. I Warframe na PlayStation 4 zrobił na mnie większe wrażenie niż na, wcześniej na PC. Tylko, że na PC grałem to jakiś czas temu, ponad rok temu, półtora roku temu. Właśnie w przypadku tych gier takich free-to-play jednak czas robi dużą różnicę często. Mm -hmm. Zdecydowanie, powiedzmy więcej kontentu. Jest w pewien wstęp fabularny. Gra, grało mi się tak, tak samo przyjemnie misje, kiedy grałem je solo lub kiedy grałem z jakimiś innymi graczami, tak? Bo tam jest ten koop taki, możesz poczekać, aż ktoś ci się dołączy, a możesz zacząć grę bez, bez czekania. No widzę, że dużo, dużo asortymentu jest zablokowanego poprzez te punkty, które się kupuje za prawdziwe pieniążki, tak? jakaś taka jest waluta, jak nie wiem, czy to jakiś platyna, platinum, czy coś w tym stylu. Tak, ja mam jakiś, tak, tak, jakieś problemie, że nawet jak a, wejdę sobie zobaczę, co w tym sklepie jest, tak, no, odpala się PlayStation Store, niebieska ściana i koniec, anuluj, hmm. i nic więcej. Ja piszę do, do, na Twitterze, wyrażam swoją, swój żal, swoją niechęć do, do takiej sytuacji, swoje niezadowolenie a PlayStation Polska stwierdza, że oni nie stwierdzi, nie odnotowali żadnych problemów z sklepem PlayStation. Oczywiście, Mianyś, nie wiesz, znaczy, że nie ma załączyć, yy, skorzystać z niesamowitej, rewolucyjnej funkcji share. Wiesz co? Pisząc, wiesz, jak to, to jest. że to nie działa. No ale no, przepraszam, no, panu nie działa, ale ja tu mam trzech, trzy osoby, które z ręką na sercu mówią, że im działa. I komu mam wierzyć? Im czy panu. No tak. No tak. wiesz, oni się nie będą zastanawiać, szczególnie nie wiem sobie, panie, ileś pan wydał na tym PlayStation Store? Parę setek? Czy tam, nie, nawet nie wiem, ile wydałem, wiesz, bo yy, to pewnie byś, nie no więcej niż parę setek. Więc powinni mieć wiesz co, takiego klienta, tak, który kupuje raz na rok od nich gry, powinni jakoś szanować. <śmiech> A, jak to się mówi. Szkoda gadać. Dokładnie. Miejsce jedenaste. Obcy, izolacja. Czyli... Kolejna gra, w którą Alien ja Isolation. Ja grałem, bardzo mi się podobała, jeśli chodzi o klimat, atmosferę, stylistykę, wizualia, to też o tym rozmawialiśmy, że świetnie im się udało oddać klimat, ten, ten turystyczny klimat, ten klimat science fiction, ale osadzony w, w technice ograniczenia przez wyobraźnię tam, twórców lat, z lat 80 Oczywiście że to jest to wszystko ładnie tak dopasowane, ale ten klimat jest. I trochę taki dead space, trochę, właśnie alienowski. Wiesz, samo, samo przebywanie na, tym, na, na tej stacji, wiesz, tam robienie tych różnych takich rzeczy, zanim nawet się ten element horroru pojawia, to jest coś bardzo przyjemnego. Tylko, że w, ten, w pewnym momencie gra się już robi, wiesz, taka straszna sieczka, bo gdyby właśnie, bo, bo w tej grze nie dałoby się tylko całego tego systemu, bo nawet kiedyś się zastanowiliśmy, jakby to by było, że, że no, okej, okay, jest jeden przeciwnik, obcy, i co dalej? cały czas tylko przed nim uciekasz, nic innego nie robisz, no ale później się okazuje, że gra jest dużo bardziej rozbudowana, tam są androidy, są inni ludzie, y, którzy y, mogą być do ciebie wrogo nastawieni, więc jest jakby tych przeciwników innych dużo więcej i kto wie, czy nie, nie, nie groźniejszych, y, ale no jest coś takiego w tej grze, no nie, że ona wciąga, że ona się bardzo podoba, tylko właśnie y, wydaje mi się, że ta końcówka jest już bardzo męcząca, bo gra jest długa, ma swoje momenty, rewelacyjne, Jak wyjście w przestrzeń, wiesz, no to jest, to jest zawsze, w, to się w grawszych grach fantastycznie sprawdza. Jak chcesz zrobić taki moment wow, to zrób wyjście w przestrzeń kosmiczną i to w tej, tej grze jest świetnie zrealizowane. Dlatego no, no być może według niektórych opcji izolacja powinna być wyżej niż na 11 miejscu, ale zdecydowanie to jest gra godna polecenia, godna zagrania, jak ktoś jest właśnie fanem y, y, survival horror, to właściwie nie powinien się zastanawiać, ta gra da im w kość, y, nawet nie trzeba ustawiać poziomu trudności, trudny wystarczy nawet easy, mhm. <laughs> y, więc, więc no, to jest ciekawa przygoda, na pewno jedna z takich y, gier perełek, y, które się udały, mimo że były robione na licencji i, i naprawdę... Klątwo jest nie dosięgła. Tak, zupełnie. Zupełnie nawet można powiedzieć, że, że wręcz przeciwnie. Um, że wręcz udało się, wiesz, że jak e, fantastyczny, taki urok, taki, taki, taki, taki dobry urok. Dobrze. Czyli rozumiem, że opcji z lacy nie grałeś, więc teraz sobie zanim przejdziemy do naszych do rozczarowań roku według słuchaczy, tak, e, do tych śmierdziuszków. tych no, Tak, ja jestem bardzo ciekawy, Piotrze. Jak wygląda twoje Twoje gry roku. Oczywiście one nie muszą być podane w kolejności top 5, bo tutaj, no chodzi tak. ja zrobiłem, wyszedłem z szablonu i mam top 6, plus jeszcze mam kolejność alfabetyczną. No widzisz, właśnie. Widzisz, ja, ja muszę tutaj y y y y cię tutaj y y przypilnować, czy na pewno ten, ten, to, to szóste miejsce jest istotne. Tak, dlatego że. To zróbmy że tak. sobie wszystkie gry, które skończyłem w tym roku. I metodą eliminacji od tych, które najmniej zasługiwały mu tak, uwagę. Ciap, ciap, ciap, ciap, ciap. właśnie ciap, ciap, no i w tym momencie zostało mi sześć tytułów. I tak naprawdę nie byłem w stanie żadnego z tych sześciu tytułów zrezygnować, bo żaden nie był wyraźnie gorszy od wszystkich innych. Mm -hmm, mm -hmm. To zróbmy tak. Yy, mimo wszystko, ograniczę to do pięciu, ale wymienimy ten szósty tytuł jako takie wyróżnienie. Co no dobrze, Co na to? to pominiemy ten tytuł, o którym mówiliśmy teraz w trakcie tej dwudziestki. No dobrze, czyli bez e, Ground Zero? Nie, nie, nie. Ground Zero nie ma. Bez Child of Light. Tak, nie. Dobra, to w takim razie... To jest Baner słuchaj. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli top 5 w w kolejności Kurdana. Tak, w kolejności alfabetycznej. A więc po pierwsze, idąc literkami, to no najpierw mam literkę D, przy której jest Drive Club. Bowiem, po pierwsze, e, kontrowersje, zacząłem kontrowersje. w tą grę grać w grudniu połowie grudnia właściwie. I to jeszcze miałem bardzo zajęte święta. Tak dokładnie to, to 15 grudnia. No jakoś tak, żebyś wiedział, tak coś w tym stylu. I ponieważ no, jak PSN pat w święta, to mnie w ogóle nie odpalają konsoli, więc też mnie to nie dotknęło, mm. e, to zakochałem się w tej prawie. Bo po pierwsze, istotny disclaimer, ja nie jestem wielkim fanem wyścigówek. Bardziej gram w nie od przypadku do przypadku. Tak. Nie lubię gier typowo symulacyjnych, typu właśnie Gran Turismo, czy tam jakieś, yy, tam wszystkie asset of Forza, coś tam, coś tam. Total, asset Corsa. Asset Corsa <grym> tym bardziej, totalnie do mnie nie trafia. A DriveClub ma na tyle fajny model jazdy, który jest rozpięty. Nie jest to typowa Arcadeówka Story Racer yy, czy Burnouta ale jest też jemu Daytona dość... USA. Tak, jest też jemu dość daleko do tych gier symulacyjnych, mm -hmm. że mi się gra w niego idealnie. Widok z, z auta i y, jazda. Plus teraz po tych wszystkich patchach z fotomodem, z tym, Nadzie. że działają kluby, że wszystko, wszystko działa. No, ta gra to jest jednak rewelacyjna rzecz, jak wygląda, jak działa. Po pierwsze, ta gra wygląda rewelacyjnie. Motyw, kiedy jedziesz, wyścig w nocy w, w śniegu, z widoku z wewnątrz auta i po prostu każdy zakręt jest dla ciebie nie do ogarnięcia. Po drugie, y, ten wariant społecznościowy, jeżeli masz w klubie osoby, które, z którym jesteś za pomocą różnych tam mediów, że tak powiem, często dostępny, to naprawdę to bardzo nakręca. My mamy tam, jest jeden klub, w którym jestem i jest drugi klub, taki nazwijmy to przyjazny, rywalizujący ze sobą, przez co na, strasznie to nakręca do grania. Bo tak. wiesz, zrobię jakiś wyścig, zrobię wyzwanie klubowe, zaraz ktoś ode mnie z klubu się mojego klubu. Ty nie za późno kupić drive clubę, żeby się jeszcze załapać. Znaczy ja jestem, ja, ja stworzyłem swój własny klub i no po prostu dokonałem transferu roku. Mam człowieka, który no jak na razie wiesz, wystawiam go jak takiego kolona Nessie. I on tam strzela bramki dla mnie. No, bo to I dokładnie jest, tak działa. Ja, ta ja nie jestem fanem wyścigówek, ale tak, robię sobie, robię sobie wyzwanie. Po chwili widzę, że ten mój czas, który miał 4 minuty, kolega z klubu, pozdrawiam zresztą Simona, zrobi, wiesz, półtorej minuty lepiej. Po czym, półtorej minuty. Tak, dokładnie. No, mówię, wiesz, wyścig w nocy, w deszczu, w śniegu w Norwegii. Tak. Po czym na Facebooku zaczyna się dyskusja tych przyjaciół z drugiego klubu konkurencyjnego, że no i jak wy to zrobiliście i wiesz, i te wyzwania i ten aspekt społecznościowy strasznie nakręca do grania i naprawdę nie pamiętam, kiedy mi się zdarzyło, że jakąś samochodówkę codziennie sobie, na dwa, trzy wyścigi jakieś wyzwanko, kilka gwiazdek odpalałem, więc absolutnie to prawda, po prostu to jest, to jest, Wiesz co, przykład to jest taki taki przykład kopciuszka, brzydka dziewczyna, znaczy taka brzydka, no w sensie to piękno jest ukryte właśnie po, pod tym wszystkimi problemami, tą tłustą, brudną, pudierowioną spódnicą, y, tym, tymi włosami brudnymi, przetłuszczonymi, wiesz, i tak dalej. Bo ktoś zapomniał, y, nie wiem, kupić szampon na, w dniu premiery, żeby tego kościuszka przygotować. Ale po jakimś czasie kopciuszek I czy brzydkie kocząsku bardziej. Znaczy, Wszystkie kaczątko to jest, wiesz, to nie jest wina, bo kaczątko zawsze było piękne, tylko po prostu było w złym środowisku. A tutaj był po prostu taki kopciuszek, który które, o którego nikt nie zadbał, tak, tak jak powinien. I okazuje się, że dwa miesiące później, po tym jak znalazł się królewicz, zrobiono z tego kopciuszkę księżniczkę, i że, można powiedzieć, że Drive stał się takim właśnie. Yy, pod koniec roku takim dodatkowym zaskoczeniem, że jednak ta gra rzeczywiście w momencie, kiedy ona zaczęła działać, kiedy są ludzie, z którymi rywalizujesz, yy, bo ich tak jak mówisz, że ich znasz i, i, i tak chcesz im utrzyć trochę nosa, to sprawia, że do, dla, dla samego tej frajdy grasz i ja, ja to, to rozumiem. To jest tak, wiesz, przejdziesz wyścig, wejdzie tobie jakiś czas, po czym widzisz, że trzech twoich kumpli ma ten czas trochę lepszy, to będziesz go jechał jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, żeby im podać czas powiedzieć. Mm -hmm. To musimy się w takim razie zmierzyć. Mój, mój, mój klub, tam pozdrawiam Darka, mojego, mojego Ejtona Sennę. jego czarnego kolia. Tak, tak. No, ale to jest człowiek zaprawiony w boju w takich grach jak Gran Turismo, więc a, to musi tam tr przestawić trudno wiesz, takiej symulacji, ale, ale wyciągań niezłe czasy. Z tego co widziałem, to, to obywatel Sir Mike jest y, z takim y, zawodnikiem bardzo mocnym. Jeśli chodzi o wyniki, więc no to jest, to jest ktoś, komu trzeba uczyć nosa, jeśli chodzi o wyniki, mm -hmm. więc y, to, jest, to jest jakiś cudny cel. Czyli Drive Club, y, w twoim w swoim Tak, jeszcze, jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, uzupełniając ten twoją wypowiedź, mm -hmm. że Drive Club ma tego strasznego pecha, że przez pierwsze brak patcha, który teraz już jest tego pogodowego i nazwijmy to wybejarzającego tą grę, plus A wiesz, problemy serwerowe... Też o te serwery, że wiesz, właśnie że te plus problemy serwerowe doprowadziły do tego, że ta gra po premierze została obrzucona błotem. I nawet to, słusznie. że ona teraz jest absolutnie słusznie. I to, że teraz z świetną grą, i tak jak powiesz komuś się drive Drave to z automatu mu z tyłu głowy to dzwoni, że a to, to gdzie serwery nie działały. Tak, ale jeszcze jest jedna rzecz związana z Drive Clubem, która mnie osobiście yy, rozczarowała i wkurzyła. To było jednak to, że obiecali nam wersję w plusie. Tak, to ja, ja, ja, wiesz, okrają, ja mam teorię. Okrają. Kolejną nową teorię mam, że ona Proszę. będzie w plusie za jakiś czas w pełnej wersji. Że oni po prostu przeciągną to, nie wiem, do czerwca, tak. do maja, czy jeszcze dłużej i nagle będzie, słuchajcie, drive club będzie za miesiąc w plusie, ale będzie to nie plus edition, tylko pełny drive club. No, niewykluczone. No, I wtedy od razu w... cały PR i gorycz ludzi, którzy mówili, że bu, bu, nagle oh, oh, dają nam drive club, ale fajnie. Ale dla mnie to jest jednak porażka. Trochę może może z, zobaczę, masz, aż te gra w wersji retail spadnie i cena do, nie wiem, do pięciu złotych, to, to no będzie właśnie. kolejny taki e, naturalny krok dla nich. Dobrze, W Kolejna gra. Tak, kolejna gra, o której nie mówimy, czyli do Banner Saga, bo już mówiliśmy, więc to tam jest to spoza top listy, bo jesteśmy przy literce T. Wiesz, tak nasz jesteśmy teraz przy literce T, czyli This War of Mine, mm -hmm. o której nie tak całkiem dawno mówiłem dużo na nagraniu, więc nie będę się powtarzał, ale jak robiłem sobie tą listę i tak pozycje wyratywały, to This War of Mine nie byłem w stanie wykreślić, bo naprawdę ta gra mnie urzekła i spędziłem również przy niej dużo godzin. Przetrwałeś wojnę? Przetrwałem wojnę w końcu. Ciężko było, ale się udało. To dobrze. Trudne to decyzje. Skoro, skoro przetrwałeś wojnę, spodziewałeś się telefonu z redakcji Newsweeka. <laughs> Powiedzą ci, że to wiesz, wojna to nie jest tak zabawa. Jest. A ty grałeś w końcu, czy nie? Nie, nie. Widzisz... Czekasz na Humble Bumble? Tak, czekam że będzie w plusie. <laughs> czekasz, tak jest. Czekam na plusa. Ja już teraz wszystko czekam na plusa. No słusznie. Masz bez 4 tylko czekasz na plusa. Chociaż nie wiem, czy ostatnio gdzieś nie było... W, yy, chyba ten Indie, Gala, czy jakiś tam y, Humble Bundle podobne, coś, y, miała taką promocję, tylko że to mniej więcej kosztowało tyle, co, co gra, ale plus miałeś jeszcze jakieś innych właśnie parę indyków dorzuconych do tego no. zestawu, więc, więc tak czy się opłacało. No ale widzisz, no to Chodźcie jest... Czekam, no, będzie, będzie kolejny par, bo słyszę, to są jakieś bugi. No ja na szczęście miałem, miałem szczęście, nie spotkałem się. Dobrze, dalej jesteśmy przy literce T. Literka T zdominowała moją listę, Titanfall. Spędziłem przy tej grze grube tam 60-70 godzin, czy nawet więcej, już nie pamiętam. Mm -hmm. Co więcej, w trzech odstępach czasu, znaczy po premierze bardzo dużo w nią grałem, potem przez kilka, czy tam nawet kilkanaście tygodni była przerwa i znowu bardzo dużo w nią grałem mm -hmm. i znowu po jakiejś przerwie znowu bardzo dużo w nią grałem. Y no, Pierwsze multi od bardzo długiego czasu, w którym bym spędził tyle czasu i bawił się tak dobrze i jeszcze tak bardzo wymiatał. Więc absolutnie hmm. moje... Gdyby się okazało, tak zapytałem cię, gdyby się okazało, że na przykład Titanfall 2 wyjdzie tylko na one, czy, czy kupiłbyś one dla tej konsoli? Dla bądź więcej, nie kupiłbym one dla tej konsoli, ale i tak kupię one w tym roku. <śmiech> Co za deklaracja, Nawet Panie, Tak. Tak, tak szczerze to planuję w, jakoś na wiosnę czy znaczy, przekonały cię te wszystkie znaczy, fanbojowskie komunikaty, które ostatnio się wyterze? w eterze. Od, od od Nie, wreszcie mnie przekonało. Yy, czekam po prostu na jakiegoś dobrego bundla. Jak się jakaś dobra oferta z, w trzy, dobrej cenie 3-4 ostatnio... gry w cenie konsoli i biorę. No tak, coś... Będzie tak, jakby za jakieś tysiąc 200 zł dostał grę z konsolą, to wtedy bym nawet. 1200 zł w zestawie z, z Assassin's Creedem, z, Assassin's Creed e, nie, z Forcą ale, Horizon 2, a na przykład z Overdrive i z Halo Master Chief Collection. To już w ogóle, to tak, to od razu, bez, bez nawet chwili zawahania. I jeszcze jakiś film na Blu-ray. Widziałem no, ostatnio <grym>, wrzucał kolega z gierem radio, ten kupiony w Saturnie w, w Niemczech, że się tak wyrażę, za chyba 300 euro. Bandu z Soundstream Overdrive. Proszę, była limitowana. 299 euro za bandla, więc naprawdę dobra cena. Kto wie, może będzie trzeba na wiosnę pojechać za zachodnią granicę. Poświęcić się. że więcej widać na niż na szczęście. No to wiesz, przy okazji trzeba zwiedzać trochę. Może jakąś stewardess masz w locie z No coś z tym. tam lecieć do NRD. Jadąc podjemniaki przy okazji się przywieźć. Więc tak, tak. Tak, kolejny? też te, wyobraź sobie. Zgadnij. The Wolf Among Us. Nie. Yeah. Już Real Fusion. Yeah. Talos Principal. Nie. Yeah. <laughs> Transistor. Tadek i Władek. Transistor. No patrz. No patrz. Gra, która mia, ma w naszym rankingu 36 miejsce. No oh, właśnie. Taki trochę cień bastionu a jednak znalazł się tutaj w twojej liście, top 5. Tak, cień bastionu, który mnie absolutnie urzekł wyjątkowo, mocno i intensywnie. Zresztą wiesz, Drive Club ma w ogóle 39. Lubisz tę secesyjną stylistykę. Tak. To tak. gadanie no, z mieczem. Ja po prostu doceniam te aspekty artystyczne tej gry i jej gameplay, który mi się bardzo to podoba. To gra indie, indie na twoim... No twoim, nawet trzecia. E, no, nie no, jedna z nic tutaj. <laughs> co oznacza, że być może jesteś właśnie ofiarą tego, co się dzieje. Znaczy ofiarą, nie ofiarą, ale jakby częściej zaczynamy grać w gry mniejsze, te małe gry, prawda, niż, niż te duże AAA tytuły. Ja bardzo, I więcej godzin nawet tam spędzam. Bardzo ciekawą dyskusję z Tamkiem Grochowiakiem właśnie na temat tego, bo on, może pomostowo to jest za mocno powiedziane, ale Uważał, że to, że This War of Mind dostało chyba główną nagrodę, tam Indie Game Award, czy coś tam z tam. Bo tam były rozdania nagród Indie mhm. I This War of Mind wygrało. I właśnie on się zastanawiał, czy niezależnie od tego, że bardzo docenia ten tytuł, i absolutnie uważam, się, że wszystkie PANy na jego temat są jak najbardziej zasłużone że, czy jednak dalej to jest gra Indie. No i właśnie od tego się wiązała długa dyskusja, w której też brał udział Dawid. Trzeba by policzyć, ile tych, tych ludzi jest w tym studio, ile, ile I zasz, Jeśli jest mniej niż 10, to jest inny. Zaczęła się dyskusja, czy jeżeli to była firma, która zaczęła od startupu tak naprawdę i tam istotniejsze są wyniki giełdowe, ani jeżeli gry, to czy to jest inny. No i Lewy Studio, po tym jak wydali This World of Mind, to oni teraz już tam do pracy Ferrari mieszkają gdzieś na jachtach no myślę. wiesz, ale z drugiej strony też znamy przykłady firm, gdzie pracują dwie osoby, zrobili jeden tytuł i zarobili miliony przez noc, bo pamiętam jest taki koleś, taki z brodą nie, pomijam nie, nie wiem czy wiesz, twórcy, była taka malutka gierka na iPhony która się nazywała Ridiculously Feaching a Ridiculous, tak, Ridiculous Fishing i to była gra, która, pamiętam, że czytam jakąś notkę od dewelopera właśnie, który mówił, że, że wypuścili ją do rynku, poszedł spać, rano się obudził i zobaczył, że ma kilka milionów przychodów i że generalnie było to dla Chciałbym niego tak obudzić, dosyć wiesz? szokujące uczucie i, i nawet nie wiedział, co ma ze sobą zrobić ani jak to traktować. Ale wiesz co, ja bym chciał z, tak zerknąć w portfel twórcowi Flappy Bird. No bo, właśnie. Bo ten tak, człowiek tak. prawdopodobnie ma tę samą sytuację, że niestety jest biednym, jakby emocjonalnie, ale milionerem. No. Więc bo, bo to, jest to też na niego spłynęło w na, na falach dobre, i... dobre kto kiedy Indie jest jeszcze Indie. Czy to właśnie patrzeć przez pryzmat dochodów, czy patrzeć przez pryzmat ilości zatrudnionych osób, czy struktury firmy. no bo no wiesz, dla mnie, Indie to jest to studio, które jakby z własnym sumptem tworzy bez pieniędzy na przykład od większego wydawcy no, bo też, większość Ubisoft gier jest jakby zresztą własnym sumptem. Kto? Ubisoft. Nie, nie, nie. Ubisoft jest wydawcą, ma mnóstwo, ma mnóstwo pieniędzy i ma swoje studia. Jakby on, oni ty, tym studiom zlecają. To jest, Zresztą, nie, to to, jest jakaś to struktura. W pewien absurdalny sposób można powiedzieć, że, że studio, które zrobiło Child of Light, czy te Raymany, to jest takie studio indie, którego Ale wydaje. Ale oni mieli całe zaplecze finansowe, strukturalne, promocyjne, marketingowe itd. i tak dalej, wielkiej firmy. No dobra, no to masz Blizzard. On nie jest wydawcą, a jest studią, które sam swoje no, gry no, Walf. Blizzard, Blizzard jest częścią e, Activision. I to też jest ten... No ale w czasie Valve... nie byli częścią częścią bo Teoretycznie i... Valve, no... gdyby nie to, że po prostu ma, jest częścią korporacji, korporacji, znaczy jest w ogóle korporacją, nie, nie bójmy się tego słowa, że no, może jest małą korporacją, ale jest taką korporacją. To, to, to, to być może no, z tych wszystkich przykładów z Valve bym miał tutaj największą zagłoskę, Nie wieczysz, żeby udowodnić, nie że, że nie jest w nie że Jak, jak myślisz o Walf nie pomyślisz nie nie o tym jako o studiu Indii, a trzymając się tej zasady, że to są studia, które same z siebie wydają, mhm. to tak naprawdę, no... No tak, tylko właśnie, ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi o to, że zwykle jest tak, że... Yy, yy, jeśli coś jest niezależne, to nie znaczy, że to powstaje w garażu, wiesz, w sypialni. To no może wiedzieć, być tak, że oczywiście... The Astronauts na pewno mieli jakieś fundusze, które, które poświęcili, zainwestowali, ale ja na przykład uważam, że Diastronaut jest studiem niezależnym, mimo że oni na przykład nie siedzą w domu, w garażu, czy u kogoś tam, czy u Dajna Chmielarza, nie wiem, w salonie i tam nie piszą, tylko po prostu mają swoje studio. Podpisali umowy na przykład już z PlayStation, przepraszam, Sony. Jakby... Wiesz, to jest, ja, ja, ja rozumiem, że jest bardzo trudno, że brakuje takiej granicy, żeby tak łatwo Tomak, można było przejść. Ja myślę, że ta granica... Wiesz, to bardzo, Szczerze mówiąc, coś, co brzmi bardzo absurdalnie, bo to jest bardzo cienka, cienki lód, że jeżeli wyrzucić za studia 10 osób, to czy firma dalej będzie istnieć? Jeżeli tak, to to już nie jest indie. Tak, no, zdecydowanie. To jest, to jest, Tylko, że to są wszystko umowne. Ja bym ja, ja jednak pozostał przy tym, że niepotrzebne nam są takie ścisłe definicje, tak, bo to bo nie jest rocket science. Granica między A-A a, a, a indie się bardzo, coraz bardziej się zaciera. Znaczy po prostu, wiesz co, jest tak, że y, y, gry idą w, w ekstremum. Albo są a albo są bardzo Indie. I nie ma tego sektora tych ty gier, które kiedyś y, jeszcze wychodziły. Wiesz tych ty wszystkich takich gier, które były sprzedawane za pełną cenę, a jednak no, to były gry, które byś powiedzmy y, określał jakoś takim 6 na 10. I one no, wychodziły i one to się opuściły. się. no, to są właśnie gry, właśnie, Indie To nie są gry no wydawcy. Właśnie, no, tak, tak, ale tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że to były gry, które wydawali duży wydawcy Teraz duży, duży wydawca bardzo ryzykuje. I, i, i tak, nie tak. chcą ryzykować idzie w, w po prostu w, albo w znaną markę, albo, albo w, w odcina jakichś kuponów, jakieś reedycje, remastery. No i no, no niestety, no jesteśmy, żyjemy w takim dziwnym czasie. Ostatni tytuł. Ostatni tytuł, tak. Już pozostawiamy literkę T i teraz zajmiemy się literką W czyli Wolfenstein The New Order. No brawo. To jest, to to jest... tytuł, który generalnie, ja nie grałem w kilka gier, które być może zmieniły tą listę, jak na przykład w Shadow of Mordor, ale mm, patrząc na cały ten rok, mam wrażenie, że to był rok zaskoczeń, bo te gry, po których ludzie się spodziewali, nikt się niczego nie spodziewał, właśnie jak po Wolfensteinie. Pamiętam, że przed premierą było bardzo tak. dużo głosów pod tytułem, nie, no to pewnie będzie znowu jakaś nędzna strzelanka, a gra była świetna, była rewelacyjna, rozmawialiśmy o niej zresztą dużo. Tak. Czy właśnie Shadow of Mordor poszła to w mordor, nikt się kompletnie, że to miała być drzynka z asasynów, która miała być biedna, słaba, beznadziejna i w ogóle niegrywalna, a podbiła no tak. wiele serc. Z drugiej no, strony gry, po... które miały być tak. świetne, okazały się, no może nie złe, ale no, na pewno było związane z nimi tak? Jak tak, właśnie tak, z Destiny, tak, czy z Watch Dogs, czy, czy, czy no, długo właśnie. można wymienić. Możemy Możemy przejść w takim razie do rozczarowań, ale ja też tutaj e, podpisuję się... E, Potem to w takim razie tak... To twoje to pięć. Łącząc z twoją listę z moją, to, bo to właśnie też nie chodzi o kolejność, więc już nie będę tutaj ukrywał. Tak, na mojej liście, w moich pięciu takich najlepszych tytułów w tym roku jest y, Wolfenstein The New Order. I to jest gra, którą y, w, zupełnie przypadkiem postanowiłem kupić i zupełnie tego nie żałuję. I naprawdę Breeze, czapki z głów. Y, kolejnym tytułem na liście jest Tesla Effect, Um, o proszę. To indy, nowa właśnie. przygoda Texa Murphy'ego no te... i to jeszcze crowdfundingowane tak, więc zdecydowanie y... jeden z najlepiej spędzonych y... kilku wieczorów, bo to nie jest długa gra y... dla mnie w tym roku to właśnie była przygoda, nowa przygoda Texa y... i rewelacja Dark Souls 2 Tak, tak. Dark Souls 2, no ale to jest to jest gra chyba też w której nabiłem mnóstwo godzin to więcej gra, Jecha. która Cię zmusiła do skończenia pierwszej części Dark Soulsów i jeszcze yy, Team Dark Soulsów. Wróciłem, prawda, żeby jakby dokończyć niedokończone. Więc trochę w złej kolejności to wszystko robiłem, ale, ale muszę przyznać, że, że jestem bardzo zadowolony z tego, że jednak odnalazłem sobie tą wewnętrzną siłę, tą moc, żeby nie tylko zagrać tę grę, żeby wiedzieć czym one są, ale też je skończyć. Bo, bo, bo jednak to są bardzo specyficzne gry, nie każdemu podchodzą, ale jak się już gdzieś wkręcisz to, to mnóstwo satysfakcji ci dają. Kolejnym tytułem jest Alien Isolation. No to kilka minut temu rozmawialiśmy o tej grze, więc nie będę się powtarzał. I też miałem problem z kolejnym, z kolejnym tytułem na tej liście. I, I tak naprawdę właśnie nie wiem. Dlatego, że zastanawiam się, czy jakakolwiek z tych gier tak naprawdę zasługuje na tym, żeby jeszcze w tej, na tej liście. Czy ona jest na tyle dobra, żeby ją wyróżnić? I, uh, i właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, więc. Uh, I top trzy właściwie. Top, nie no, cztery. Cztery, przepraszam, cztery. Tak. Wolfenstein, Dark Souls, tak, tak, Dark Souls, Jakoś Dark Souls tak. automatycznie filtruje moje głos. I myślę, że tak. w, w, chyba wybiorę. Hmm. No nie wiem właśnie. Podreszkowa, no, jest... że wiesz. Nie, nie, no to wiesz, co, to, to zrobimy tak. że wybiorę Lords of the Fallen. O, proszę. Dlatego, Bo że jednak mimo no, wszystko y ta gra mi się podobała. Nawet y, tam rozpocząłem, prawie skończyłem New Game Plus. Y, może tak nie eksperymentuję, jak na przykład y, Michał Sobieszek. ale tak jak mówię, no to jest taki, taki, y, taki, taki, taki naciągany, dlatego że naprawdę w tym roku mało było takich gier, ku kilka, które mnie naprawdę zmiotły. Także, y, wiesz, o, mówię, wow, no nie, to jest naprawdę, bo to nie był dobry rok, to, to był jednak rok. Y, tych, tych rozczarowań mimo wszystko. Tam było dużo rozczarowań i dlatego chciałbym teraz powiedzieć, żebyśmy przedstawili listę rozczarowań roku. Lista jest krótka, bo tutaj tylko pięć tytułów i żeby było jednak tradycji całe się to od końca. I pierwszy tytuł to tylko tak króciutko wspomnę, bo jednak dużo o nim mówiliśmy i wiemy, dlaczego on może rozczarowywać. To jest Drive Club. Mhm. Na czwartym miejscu jest thief. I Tiff, na pewno jest grą dla, dla pewnej osoby szczerującą, bo ona nie, nie spełnia tych. Ona nie jest tym, czym sobie pewnie ludzie wyobrażali, że ja będzie. Ja bym że ona nie jest tym, czym był. E, Dizonor, tak. Wiesz co, bo tak, bo gdyby Dishonored Dishonored był wyszedł, lepszym Tiffem niż TIF. Tak, znaczy, przepraszam, tak wymowę wszystkich wrażliwych Anglistów, ale to jest lepszy niż jest... A ten nowy TV jednak jest, jest, jest bardziej Czyli... nowy, mniej, mniej. Ale on też jest ciekawy, on ma też fajny klimat i nawet jeśli on się pojawia na tym, tutaj w tej liście na jako, jako rozczarowanie, to zdecydowanie warto, warto w tę grę zagrać, jeśli się pojawi na przykład w jakiejś dobrej promocji. Miejsce trzecie Destiny. I no tutaj ha. obiecałem, że troszeczkę więcej powiem na temat Destiny, dlaczego na przykład mnie rozczarowała. I, ja bym na, I u mnie Destiny jest na pierwszym miejscu. Mimo, że się świetnie bawiłem nawet w Destiny, były momenty, mimo, że bardzo mi się multi podobało, to rozczarowujące jest po prostu to, w jaki sposób, ale to nie jest wina też nawet Bungie. No Banji, gdyby, no bo było, to by pewnie grę robiło ze dwa lata, trzy lata dłużej, ale wydałoby grę kompletną. Bo, co by nie mówić, ale no nie wiem, makac Halo nigdy nie było tego problemu, że tam gdzieś czasowo się nie wyrabiali, ale, ale każda z tych gier Halo była od początku do końca y, przycięta, ładnie zrobiona, y, to co mieli dodać dodali multiplayer zawsze działa, wszystko było bardzo, bardzo dobre, to, był, to, to, to jest naprawdę tip-top. No i tutaj się rzucili na jakiś taki projekt, y, nie powiem, że ich przerósł, bo no ich nie przerósł, tylko po prostu czasowo chyba, no, nie wyrobili się do tych, w tych terminach, a activision postanowił, że grę musi wydać. I wiele rzeczy z tego, co mi się wydaje w tej grze powinno być, zostało wyciętych. I na pewno tam nie jedna osoba znajdzie argumenty, że przykłady, że wycięto całe części z fabuły, bo, bo brakuje jakby takiego, wiesz, ciągłości, takiego rytmu. No jest fantastyczny ten motyw, kiedy poznajesz tą królową. Tą taką mroczną królową. Tylko to tak, wiesz, no nic z tego nie wynika. No, no jest, to tak, wiesz, spotykasz się z nią, coś tam robisz i tak dalej, ale to jakby no, brakuje jakiegoś takiego i głębi, żeby tam coś więcej było. Więc fabularnie na pewno, wiesz, widać braki przycięte. Planety. Liczyłem przynajmniej na, na, na nasz układ słoneczny, no, już bez Plutonu. No okej, okay, no zgodzę się. Planeta karłowata niech będzie, w, w, już nie jest w rejestrze, więc okej, okay, niech będzie osiem planet, ale żeby one były, ale nie wiele rzeczy z tej gry wyleciało, albo się nie, nie, nie znalazło z braku czasu, albo ich nie przygodowali, albo na przykład zostały wycięte, jak te dodatki, które, które jeden już wyszedł, drugi dopiero wyjdzie, które no musiały być, no bo Activision sprzedawało expansion pack z wersją limitowaną przed premierą gry. I się okazało, że co możemy dać? No trzeba coś wyciąć, no i, i wycięli fragmenty gry, które są właściwie w grze, tylko one muszą być odblokowane właśnie poprzez ten dodatek. I one są bardzo drogie. Jeśli nie kupujesz bandu, tylko pojedyncze, to jest 80 zł za, za naprawdę coś, co w starych dobrych czasach by kosztowało 20 zł. To jest... Więc, więc no Destiny jest grą, która miała niesamowity potencjał i ona nadal go ma. Tylko, że niestety Active jest firmą, która po prostu na, na wszystkim będzie chciała zarobić. Ona sobie nie pozwoli, żeby to, żeby gdzieś tam coś przypadkiem, jakiś jacyś graczy, nie wiem, za darmo coś dostali, jakiś, jakiś, mm -hmm. jakiś, jakiś dodatkowy, coś rozbudowanego, broń Boże. I z punktu finansowego oni błędu nie popełnili. No nie, gra sprzedała się fenomenalnie. Tam ponad 10 milionów egzemplarzy, jak nie więcej, na wszystkie platformy. I no, no cóż, no, na pewno. Ja sobie wyobrażam, że Destiny będzie czymś innym, no ale jest gra tak skonstruowana, że, że ludzie w nią grają, że, że chcą w nią grać, że ona wciąga, wiesz, ten, te, te elementy MMO powodują, że trudno się od niej oderwać i ja, ja się na szczęście wyzwoliłem i są inne tytuły, które, które, z którymi wolę spędzać czas, czy, czy Gran Turismo. Wiesz, Gran Turismo właśnie znalazłoby się na mojej liście, gdyby nie to, że ono zostało wydane w grudniu. Poprzedniego roku, więc jakbym miał mieć jakąś grę na tej liście, to 5 zamiast na przykład Lord of the Fallen, to byłby Gran Turismo 6. Czyli Destiny, bardzo rozczarowujące. U mnie by było na pierwszym miejscu, ale nie jest tu, jest na trzecim. No, zły Activision. Watch Dogs, miejsce drugie. I z Watchdogs to jest chyba ten problem, że ludzie nie wiem, co. Za wysokie oczekiwania chyba, wiesz, widzisz, wiesz co. Ale jest pewien problem, ja sobie tak uświadomiłem, że ludzie nazywają tego głównego bohatera hakerem, ale on nie jest hakerem, on jest, jest fixerem. On jest obsługiwaczem, zresztą to on w ogóle tak jest nazywany. On jest, on jest człowiekiem, który ma, wiesz, nie od mokrej roboty, ale on generalnie ma, ma wiesz, załatwiać pewne rzeczy. Jest taki serial, Ray Donovan, polecam, to jest właśnie o, o fixerze, to jest taki gość, który ma załatwiać takie rzeczy, które naprawiać, nie? To, tak, to brzmi, jakby się można by powiedzieć. I, I on jest takim fixerem, i on się tak zna wszystkim, a tak naprawdę to hakowanie to rzeczywiście, ono, wszystko się dzieje dzięki magicznemu telefonowi. Magicznej aplikacji. Tak, a magicznej aplikacji, bo on nie ma być hakerem. Tam są w tej grze hakerzy, którzy się zajmują yy, w pracowaniu tego systemu CTOS. No, którzy pracują tutaj no, jak, jakby dla ciebie, nie? Tak. Ja myślę, że główne rozczarowanie, jeśli chodzi o Watchdog, to jest to, że okazało się, że, że gra no, jednak odbiega wizualnie od tego, co, co zaplanowano, czy pokazywano, czy naskarmiono na, na targach E3. Ale to jest ciekawa gra, Nawet mi się Watch Dogs w miarę podobało. Mi też. Nie, jakoś strasznie, ale... Mhm. Pierwsze miejsce. Unity. Nie jestem zaskoczony akurat w tym przypadku. Unity jest tak wielkim rozczarowaniem, że jeszcze nie odważyłem się w nie zagrać, mimo że je mam. Tak, tak. Ja, ja nie grałem w Unity, e, chociaż... E, e, Pewnie bym zagrał, mimo, mimo tych bugów, ale ja, ja grałem z, z dużym opóźnieniem. I w tym momencie chyba to moje opóźnienie z, w stosunku do, do, do, do grania w te wszystkie części Assassin's Creed dobrze mi zrobi, bo do tego czasu widzą wszystkie patrze, patrzę dla patrzy, patrzę, paczów, paczów. Ja pod choniką znalazłem Unity, ale postanowiłem najpierw sięgnąć po Far Cry 4. Rozfoliowałeś już? Nie. Słucham? Rozfoliowałeś? Eee, było rozfoliowane, bo to używka. Nierozpolany nie był Farkaj czwarty też pod choinką i akurat sięgnąłem. Yy, oj, za niego, w niego grałem, no. nawet wczoraj skończyłem. O, to się widzę sprężyłeś. Spężyłem się, ale powiem ci, że jak widzisz, nie znalazł się na mojej liście top 5. No, co jest no. dla mnie pewnym smutkiem, bo pamiętam, że farkaj trzeci był. Yy, tak. Bardzo wysoko w moich podsumowaniach roku 2013 chyba. Jedno co się wyjątkowo im udało to nie wchodząc w szczegóły, alternatywne zakończenie, które można osiągnąć 5 minut po rozpoczęciu gry. Co? To... dla <śmiech> speedrunowców. Tak, to i właśnie idealne. <śmiech> idealne. Wystarczy dwa filmiki obejrzeć i już masz zakończenie gry. To naprawdę, no, oczywiście to dopiero tak naprawdę ja się dowiedziałem po zakończeniu gry, i też, jeżeli ktokolwiek by chciał się wygooglać, to niech najpierw sobie skończy grę normalnie, a potem właśnie do, zobaczy, jak wyglądało zakończenie alternatywne. To to jest naprawdę coś, co wyszło Ubisoftowi bardzo dobrze, ale poza tym, wszystko jak dla mnie wyszło. Znaczy, wiesz, ta jest większa, jest więcej jakichś tam możliwości, różnienie hmm. różnych rzeczy. Tak, no naprawdę jest bardziej Ale te, te elementy kopu są bardziej rozbudowane. Masz na już. przykład fabularnie możliwość wyboru dwóch stron, znaczy są misje, gdzie po prostu podejmujesz, czy i robisz to, co ta osoba od ciebie chce, czy robisz to, co ta osoba od ciebie chce. I oni Aha. zazwyczaj chcą, jedna osoba chce, żeby zniszczyć człowieka narkotyków, a druga chce, żeby ją przejąć, nie? Więc no tak. no, ja dostrzegam, znaczy że ta gra jest tak, że serce bardziej rozbudowane. Nie że żebym zrobił to, ale jednak ee, ciało <śmiech> mówi, żebym zrobił tamto. Znaczy, wiesz, to jest tak, że gra, gra jest na pewno bardziej rozbudowaną wersją For Cry'a trzeciego, ale jednak Jakiś rzeczy zabrakło, żeby ujęła mnie, mimo że wspaniale się bawiłem przez te tam dwadzieścia kilka godzin, tak, tak. Mówię, 20 kilka godzin skończyłem właściwie wieczór po wieczorze, tam z, z przerwami na, na wyścigi tak. w Drive Clubie, ale no jednak do top 5 się nie dostała. Dobrze, to ja tutaj przeczytam e, komentarze naszych drogich słuchaczy a propos Assassin's Creed Unity, e, no, którzy też głosowali na, na tę grę jako rozczarowanie roku. Będę cytował. Bardzo dobra gra, która miała wszystko, aby być, być jednak jeszcze lepsza, lepsza nawet od Assassin's Creed 2. Bugi to już inna historia. Um, nie ze względu na błędy, czy framerate, tutaj kolega nominuje Assassin's Creed do rozczarowania roku, ale że ta, dlatego, że ta gra ma słabe misje fabularne. Widać, że ta gra wyszła pół roku za wcześnie. Kolejny anonimowy komentator nominował do rozczarowania roku Assassin's Unity za genialne filmowe doświadczenie w porywach do 16 FPS-ów. Za jedyne 299 PLN na PSN. Tak trzymać, Yubi. tej kolejne za filmowe doznania w 18 FPS-ach. No to chyba, to chyba wszystko z tych, bo jeszcze są parę, parę jest komentarzy, w których rozczarowaniem wyrażają gracze na przykład grą Wasteland 2, czy zagnięciem Etana Cartera, ale no skoro te gry nie znalazły się na liście, to, to pominę te komentarze, aczkolwiek o, nie przeczytałem i. I łączą się w bólu z, z, z, z naszymi drugimi słuchaczami. Dobrze. E, czyli Assassin's Creed Unity rzeczywiście. No tyle szumowało, że tutaj nie ma wątpliwości, że to jest ten nasz śmierdziuszek roku, ale po, po, po kilku miesiącach jak będą wszystkie patrzeć, to kto wie, czy ta gra na przykład nie, nie, nie okaże się jednak pozycją... Bardzo ciekawe no, ale tak powiesz, To, to z drugiej że ten kop nie działa, to jest bardzo bolesne. Z drugiej strony wydaje mi się, że to był rok rozczarowań. Trochę. Bo tak jak tak. wcześniej mówiłem, rok zaskoczeń, czyli te gry, no, które... 2014. <laughs> tak, tak, te gry, które miały być słabe, okazały się bardzo dobre, ale niestety też zadziałało to w drugą stronę. Czyli jednak te gry, gdzie nasze oczekiwania były bardzo wysokie, no, nie dostarczyły. I mhm. dla mnie takim największym rozczarowaniem 2014 roku byłoby stan konsol nowej generacji. Tak. Bo tej nowej generacji jakoś nie widać. <grym> Jeszcze. Myślę, że 2015 będzie lepszy. Tak na zakończenie te, te, tego segmentu, tej części, to chciałem wspomnieć o kilku tytułach, które pojawiły się na liście. Zupełnie mi to były nieznane tytuły. Ale no, jestem, byłem zaskoczony, aż musiałem sobie prawda, przeczytać, co to za w ogóle produkcje są. I tak sobie pomyślałem, że warto, żeby o nich wspomniał. Być może ktoś będzie chciał odkryć jakieś ciekawe, właśnie małe gry. I na przykład jednym z, jednym z wymienionych tytułów jest The Last Door. O proszę, to jest taka gra, przygodówka, która była na zarówno online nowo dostępna za darmo, jak i chyba do ściągnięcia tak. w stylu Lovecrafta. Tak, wystarczy się jasne, zarejestrować tak. ona na, na, na Kongligacie, na którym regularnie ja sobie umieram czas pracy, to też były poszczególne epizody dostępne. I ona była w ogóle crowdfundigowana, to znaczy kolejne epizody były tak. płacone przez Kickstartera. Właśnie nawet nie jestem pewien, czy przez Kickstartera, czy jakoś przez stronę. No i przez stronę, tak. strony. tak, także to były jakby przez to, to były takie dwa źródła. To źródło. jest trochę work in progress dalej. Mhm. Ale grałeś w, to, w ogóle to to, dla to, Grałem, przeszedłem sobie pierwszy chapter. Jak bałeś się? Nie, bo, bo wiesz, wiesz, ja to grałem... Ale... A, w dzień grałeś, Grałem tak. w dzień i tam, wiesz, bez dźwięku za bardzo, więc, więc nie udało. A tam, a tam wprowadzenie jest takie bardzo delikatne. Ale podobało Ci się to, co widziałeś, że się... Czy ta gra właśnie przez to, że ona jest w takiej formie, że przez przylądarkę, czy... Czy, um, znaczy, czy czujesz, że tam było coś takiego... Wiesz, nie to, to w co ja grałem, to był właściwie taki pilot bardziej niż... Mhm niż już takie tak. wprowadzenie kompletne, więc tam za dużo się nie działo. A... Ale to jest taka perełka No, właśnie, to nie? jest że, taka że gra, którą... Warto się nie zainteresować, szczególnie, że nic jej kosztuje. Właśnie, plus jeżeli ktoś lubi pojęciem kliki y klasyczne, to tym bardziej. Mhm. Kolejnym tytułem, o którym zupełnie nie miałem pojęcia, uh, jest gra na, na iOS-a. The Sailor's Dream. To ja nie mam pojęcia. Też nie, ale y, to jest jakaś taka y, gra, y, jakaś taka, właśnie taka relaksacyjna gra. Y, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak wygląda rozgrywka, bo jeszcze, jeszcze się nie, nie skusiłem. Wiesz co, obejrzałem sobie parę zdjęć i one mi się no, spodobały, bo, bo jednak jest coś takiego tajemniczego, coś y, takiego... Y, Pana Naturalnego, przynajmniej w tych, w tych obrazkach, co, co mnie bardzo zaintrygowało. Nie miałem czasu, niestety, przygotowałem tutaj to zestawienie, yy, yy, nagrywaliśmy yy, podcast, więc nie miałem okazji się tym zainteresować, ale chciałem o tym wspomnieć, dlatego, że to jest rzeczywiście coś, o czym, bo jak teraz sobie spojrzałem, to na naszej liście właśnie, wie, poza może kilkoma tytułami, które są na wszystkie platformy, no nie ma takiej gry 300 na przykład na iOS-a, więc... Yy, tak jak na przykład, nie wiem, czy, czy kojarzysz taką grę na, na, też na iOS-a, ona się nazywa, już sobie tutaj spojrzę, Device 6. To też jest taka, to jest taka gra czytadło, gdzie masz taki interaktywny właśnie interfejs, nie wiem, że kiedy czytasz, wiesz, tam coś tam się dzieje, przybija się, to jest też taka dosyć interesująca gra, coś, co prawdopodobnie nie, nie, nie miałoby szans, żeby się tak, znaczy miałoby szansę się pojawić, ale specyfika wiesz, tabletu no nie, powoduje, że wiesz, nim się łatwo obraca. No, uh -huh. Tak jak monitorem nie mógł się obracać do góry nogami, nagle czytać od, od drugiej strony, tak tutaj to możesz robić, więc to też jest bardzo ciekawa gra. To jest z tej samej um. firmy, z tego co widzę, to, to ten właśnie Server Dream. Tak? Tak. O, proszę, czyli, no, czyli widać, że oni lubią eksperymentować. To jest, no to już Fimoshin więcej nazywa... Simogo. Simogo. I kosztuje 4 dolary na, na, na, na iTunes, App Store. No i tu jest gra, którą. Znaczy, pomyślałem, że nie wspomnę, bo to jest ciekawy, ciekawy tytuł. E... Właściwie dwa są takie na tej liście. Spin Tires. <śmiech> Czyli gra o symulator brudzenia się w błocie. Tak, takiego tornowy która... Ale taki paryżdakar. Tak, tak. A druga gra, którą akad, ja, ja grałem... Czyli pewnie ten y sy symulator mechanika samochodowego. Tak, tak dokładnie. To no wiedziałem, że po prostu podobny klimat. Car Mechanic Simulator 2014, gra, która mnie wzięła też z zaskoczenia, bo jako, jako że lubię sobie czasami poduwać, ale no, jednak trzeba mieć warsztat, żeby poduwać w samochodzie. Tutaj mogłem y, nauczyć się paru ciekawych rzeczy, mimo że to jest wszystko bardzo umownie, bardzo uproszczone, to jednak a, no, pewne elementy y, Właściwie większość elementów odpowiada w rzeczywistości, tylko po prostu, no tak mówię, no jest pewne uproszczenie ale no, to jest bardzo przyjemne doświadczenie. I chyba ta gra też już jest dostępna i na tablety, i na i, i, i wcześnie, bo na komputerze nie wiem, może wyjdzie wreszcie na PlayStation 4, kto, kto wie, co to wiecie co będzie dla, <laughs> wypasiona. Tak, wiesz, jakby zrobili na przykład taki dodatek do Drive Cluba. <laughs> Karmy Simulator. Te piękne samochody, wiesz, rozbierasz na części, wiesz, wymierasz w nich olej, filtry. no, no Super to coś Tak. Kolejny tytuł, perełka. Dreamfall Chapters, czyli, czyli gra ufundowana tak, na Tak, czyli sequel, sequel do The Longest Journey i tam... Tak. Ja nie pamiętam, jak się druga część The Longest Journey... E... Dreamfall też? The Longest Journey, najdłuższa ale oraz Dreamfall The Longest Journey. <laughs> nie, no właśnie, jak to, jak to było? Bo na pewno było... Nie, no tak sobie teraz, wiesz, skorzystałem z tego, że jesteśmy w podłączeniu do internetu i, i wygooglaliśmy... No, no właśnie Dreamfall The Longest Journey? Pierwsza gra jest The Longest journey, journey, a druga gra to był Dreamfall The Longest Journey. Tak. A trzecia gra to jest Dreamfall The Chapters. Nie, Dreamfall Chapters The bez... Longest. <laughs> Okej. Okay. Żeby ktoś się nie pomylił. Więc y, na pewno na pewno to jest, to jest coś, co, co warto zobaczyć. Nie tylko jeśli się jest fanem e, po prostu tej serii, tak. The Longest Journey, tylko też fanem przygodówek. To jest bardzo ładna gra i, i, i bardzo klimatyczna. E, Kolejny tytuł, to musiałem aż sobie wygooglować, bo zupełnie mi się nie kojarzył e, z niczym. i to jest Frakt OSC. Słyszałeś o czymś takim? Nie. Frakt OSC? I to jest, to jest jakaś taka gra właśnie chyba jakaś logiczno, zręcznościowa, y, przygodowa. No szczerze mówiąc, i powiem tak, wygooglujcie sobie, moi drodzy, i będziecie wiedzieli, może co z czym tutaj mamy do czynienia. I I Słuchaj, tutaj masz, masz ten Fract is a Musical Exploration Game. No, czyli... Music-based czy się... puzzle game. Proszę bardzo, Proszę bardzo. i podróżujesz przez zepsuty syntezator. O, proszę. Uczy i bawi. Ether One, kolejny tytuł. To, to co? Ether One. Ether One. E też, her. też niestety... One. Nic mi to nie mówi. Przygodówka z pierwszej, z widokiem z pierwszej osoby, która um, której tematem jest. To jakiś walking simulator, pewnie w stylu tam. No pewnie tak, to, wszystkich... ta, ta, ta Delikatność ludzkiego umysłu. A, no właśnie. No, i, I wiesz, no, to, jest, to dosyć ciekawe wygląda. No, to, na no, okulosach. Jest bardzo wysoko oceniona, bo na, na, na Metacritic to, to są 82 oczka, więc na pewno. Konkurencja Warto. Vanishing Warto. of Ethan Carter. Tak, tak. Kolejny tytuł, Nidhogg. O proszę, to znam akurat. Jakieś takie mordobicie, które wygląda jak z rzyscem przeniesione. To, to jest z, gra, która wiem, ma 2006. bardzo... To wyszło na w czwórce, chyba w zeszłym tygodniu. Bardzo godne tej architektury. Gra, która ma bardzo prosty, a zarazem wciągający system walki na tyle, że na przykład właśnie Michał Subieszek, o którym mówiłeś, yy, też polecał. Ja? O proszę. Jeżeli yy, fan Dark Soulsów docenia <grychy> prosty system walki takiej gry, to o czymś to świadczy. No i to było wszystko, jeśli chodzi o, o tą listę. Był, było parę tytułów. Przeważnie to były gry japońskie, które miały swoją premierę dużo wcześniej, ale dopiero na rynku tam europejskim się, pojawiły się w 2014. Jakieś tam Tales of Zilla. Dwa, Bravely Default, ale ja zupełnie tych gier nie kojarzę i nawet nie wiem, czy... to czy... które mają trzydzieści tak, Shanty and the Pirate's Curse. A to ja Ale ja Shanty and the Pirate's Curse to jest to chyba nie y, japońska gra. Wiesz, to co, jest ta, czy... taka platformówka... Y, tak, dobrze mówię, czy to mylę? To jest chyba jakaś platformówka, ale wydaje mi się, że ta gra w ogóle tylko w Japonii została wydana. Y, mm. na, na, na Wii U i 3DS-a. Z tego, co, co, co sobie tutaj patrzę. Nie, przepraszam tak, ona została wydana w Japonii ale ona jest planowana na, na styczeń, luty okay, to ja kojarzę, bo to jest remake w ogóle jakieś gry platformowki tam z lat dawnych no w, to, tak, bo to chyba jest trzecia część trzecia e, część serii okay. Shanti czy Shanté, czy jak tokolwiek się czyta no i to wszystko no, tak, wygląda, tak wyglądają te wyróżnienia nasze e, drogie Chciałbyś jeszcze Piotrze coś dodać? A ja już tylko. A nie, nie, nie. Ja to już gdzieś z tyłu słyszę helikopter, który pewnie przylatuje, więc będę musiał powolić się na dachu wieżowca fantasmagierii, który ląduje. Tak, powoli czas nagli. Dziękuję ci. Pierwszy, znaleźłeś czas, że podzieliłeś się swoją listą i poleciłeś nam kilka tytułów. No, nawet w takim roku, prawda, szajsowatym jak ten 2014. <laughs> No, było jednak coś coś można co, ja i... zrobiłem jak, jak robiłem sobie podsumowanie tego roku, to wyliczyłem, że skończyłem w sumie tam około 40 kilku gier. Proszę. Więc jednak się gra w trochę. Ładny wynik, ładny. Gratuluję Piotrze, jeszcze raz dziękuję. Tak, ja również dziękuję. I jeszcze chciałem podziękować słuchaczom naszym wszystkim i w, w szczególności wskazać, o, właśnie. Je, właśnie podziękować słuchaczowi, który w tajnym komentarzu... Tak, ja przeczytam ten komentarz, że... Yy... No i Kuldan, jako, jako takie warte podkreślenia w tym roku, Kuldan jako człowiek roku podcastingu. Tak, bardzo dziękuję za, za, za nominację i za wskazanie mnie do tego wspaniałego tytułu, staram się jak mogę, robię, robię co się da. Dzięki pierwsze jeszcze raz i do zobaczenia później. Trzymajcie się, cześć, cześć. Okej, okay, dziękujemy tutaj Kuldanowi. Do studia wrócił Juliusz Kończalski. I kontynuujemy naszą wspaniałą top listę. Jakie, e, no. jakie roszady wymyśliłeś w tym podcaście? No niestety, jak to się mówi, mamy. E, logistycznie musieliśmy to jakoś rozwiązać. Nie wszyscy możemy widać w tym samym czasie. I, i, a no a chciałem, żeby jednak e, w, każdy, kto kto, kto bierze rzeczy udział w to nagrywaniu. Tak wygląda, to tak jak w studiu, Zmigieli. wiesz, w takich programach publicystycznych, że yy, ja, wyszedłem, ja, ja wyszedłem, bo teraz, kurde, mnie no, nagrywa się, ja z tym potem nie będę nagrywał. Wyszedłem, tak. po czym wiesz, on, on wychodzi. Zachwiesz się prawda. jak, jak Petera, tak. Julia Petera, która nie będzie rozmawiać z jednym. Ale to krycie. był sarkazm, mam nadzieję, że nikt tego nie wziął na poważnie. Nie, na kat... I, i, i, Poza całym i, i, internetem. Nie u... you no. Know aha Nie, bo jeśli chodzi o te takie gorące krzesło i tak dalej, to nie wiem, czy, jest, czy oglądasz taki bardzo popularny program publicystyczno... Ja wiem, nie wiem, jak to, jak to nazwać. Świat się kręci, Agaty Młynarskiej. Taki, taki program w stylu tych programów, które się... śniadaniowych, tylko tyle, że on się toczy przy okazji <grym>, tak, obiadu. <grym>, no, czy <grym>, po obiedzie, po obiedzie, tak. Głębokiej kolacji, bo to jest tak. Bo to jest chyba po wiadomościach, nie? Czy, nie, czy... to jest przed wiadomościami. Przed? W każdym razie ja obejrzałem jeden z... odcinek... Od 18 chyba. Jakoś tak. tak, ja obejrzałem 18, jeden odcinek sylwestrowy i poziomu żynady, tam, wiesz, na, na, na, na minutę kwadratową tego, tego... No, zaprosili, zaprosili tam wszystkie gwiazdy tam lat 80. -tych, 90., -tych, tam były ja y, gwiazdy to. disco polo, tam były gwiazdy y, tego kombi, no i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. I śpiewały piosenki, to teraz kombi zaśpiewa, no i była ta no. niezabitowska chyba, tak? Tak, tak, tak, tak, I tak. Jak... Ona świetnie wyglądała, tylko do momentu zaczęła się ruszać. Tak, wiem, ale... Nie, no to wczuła się babka, no słuchaj, no co. Ale chodzi o to, że wcześniej po prostu, znaczy w, w, w tym programie też puszczali fragmenty y, sylwestrowych nocy telewizyjnych tam z lat 90., -tych, 80., -tych. No, przeplatali to po prostu przez cały ten. No ale no, ma swój klimat to, tylko że ja w ogóle tego sentymentu nie czułem. Chociaż uwielbiam lata 90., bo to jest nasza młodość, nie? Lata 80. to trochę mniej bo to jednak amerykańskie, lat 80 to jest coś, do, do czego tęsknimy, ale no, masakra program. Mhm. I tam właśnie jest tak, że wiesz, ten cały program chyba trwa 20 minut, więc zanim się tam, jak już się ci wszyscy gości rozkręcają nie, w temacie, bo tam jest zwykle tak, że ten stół jest obstawiony, to każdy tak po minutce coś powie i tak dalej, ale dyskusji nie ma. Dobrze, dziękujemy, zmieniamy temat, a teraz śnieg w suwałkach. No tak, no wiesz, tak jest, wiesz, no. te programy mają swoje prawa, no. A u nas w podcaście, mimo, że jest taka rotacja na tych gorących krzesłach, to jednak każdy może coś powiedzieć. Jest dyskusja, jest, jest żywioł. Kiedy ja cię słucham, Juliuszu, to obgryzam szklankę po prostu. No, jestem tak zasłuchany. Ja. W każdym razie, bo tak my tu gadu-gadu, a jednak lista się sama nie odczyta, prawda, Juliuszu? Tak. Misa Pierwsza dziesiątka. Creme de la creme. Czy zgadniesz to? Wracamy do tej zabawy sprzed paru godzin. Dobrze, i tak będę przy każdym miejscu zgadywał. Dobrze, czy myślisz, czy masz jakąś tutaj propo, znaczy propozycję, czy, czy, czy zgadniesz, co, co w miejscu for. 10? Nie. Forza Horizon 2. O, 4. super. Naprawdę. Bardzo wysoko. Chciałem o tej grze wspomnieć. Tylko Jakaś opcja ONE. Tylko problem polega na tym, że niestety w nią nie zagrałem, po... ale stary, w demo ograłem po prostu do granic możliwości. Naprawdę. Że nawet Microsoft dzwonił i z twojego powodu miał usunąć demo z, z, z Marketplace'a. To prawda. Bo ludzie grają w demo, a nie grają w pełną grę. I pieniądzki nie lecą. Kacink, kacink. Ale, ale stary, naprawdę... Yy... No, Chcesz to z... powiedzieć, tak. powiedzieć, to powiedzieć coś w sekrecie, Juliuszu? Tak. To miała być gra, dla której miałem kupić One. Ale nie, Ale nie kupiłem. Ale nie kupiłem. Chyba względy finansowe. Tak postanowiłem, że jednak nie będę tak szastał mamonom jak ty. A po drugie dowiedziałem nie, się, jak ja, ja kupiłem że trójku. w przeciwieństwie do Forcy Motorsport 5, Forza Horizon 2, nie jest w 60 klatkach. No jest w 30. No i to jest jednak uderzenie takie... No nie, wyraz. no Damian, proszę Cię, no nie, rozro... nie, nie, nie rozśmieszaj mnie, no, no po prostu stary, no... Nie, już, dla mnie, dla mnie jednak gra, która chodzi Masz w 30 no. klatkach jest dwa razy gorsza od tych, która chodzi w Dokładnie, 60. tak jest. To jest matematyka. Dokładnie. No, jak, nie, jak nie wiesz, co to jest matematyka, to iść do szkoły. I no, tyle. stary, no jestem stary. Ale już nie podnoś głosu. Nie. Natomiast, natomiast ja bym powiedział tylko tak, że... Mhm chciałem pod koniec roku, chciałem sięgnąć po którąś z tych g, to znaczy Forza Horizon 2 albo Diablo 3 Reaper of Souls. A ponieważ jak moja taka, to jest właśnie zwierzenie teraz moje. Być może gdybym sięgnął po, po Forza Horizon, dłuższa. po Forza Horizon 2 na Xbox One, to być może nigdy by byś nie kupił Diablo. Nie, no, kupiłbym tylko później. A, ponieważ tam były te promocje też. Te, no, no ale sięgnąłem po, po Diablo 3 i powiem szczerze, że nie żałuję, ale z drugiej strony Forza Horizon 2 no to jest tytuł, po który na pewno sięgnę i który na pewno zagram i mam wrażenie, że się na pewno nie rozczaruję. Szkoda, że dziesiąte, tak, bo to dziesiąte miejsce, ale... Wiesz co, ja powiem tak, że z swego czasu jak wyszła na pewno, Forza na Horizon, nie, na to Forza jest... Horizon była jedną z moich ulubionych gier e, tego roku, w którym wyszła, nie? Czy tam było dwa lata temu teraz już, czy... czy, czy czy trzy, no nie wiem, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale Forza Horizon dla mnie to jest jedna z najlepszych gier na, na poprzednią generację. No, więc tak, tak, ogóle? tak. W ogóle, nie, generalnie, w ogóle. Uh -huh. tak. Kolejne miejsce, miejsce Titan dziewiąte. Zgadujesz? Titan. Titan. My, to będzie taki, wiesz... A zgadłem? Nie, nie, A. nie. Uh, Valiant Hart, uh, The Great War. I to jest bardzo sympatyczna pod względem grafiki, ale już mniej sympatyczna, bo, bo jednak bardziej taka przejmująca gra o wojnie, przygodówka uh -huh. z rysowaną grafiką, taką trochę w, stronę, w, taki w stylu francuskich komiksów, kartunów, takich zwanych tych. Charlie Hebdo. Charlie, o tak, tak. Coś, może kreska trochę taka bardziej wyrazista. No, mniej kontrowersyjna. Aczkolwiek też porusza ciężkie tematy. Kolejne miejsce, ósme. Titan. Dragon Age Inkwizycja. Cieszę się. Cieszę ja też się cieszę. się, cieszę, że tak dalej. Wielki powód rpg Nie, ale ja się cieszę, że na pewno, że nie jest to pierwsza trójka, bo ostatnio czytałem, że w jakimś zestawieniu chyba w CD Action ta gra wygra zajęła pierwsze miejsce i to, i, to, i to mnie, mnie zmroziło. Według tak Video Game Awards, czy tam Video Awards Games, coś tam, to jest najlepsza gra roku. Bo wyprodukowały ją w ogóle bardzo dużo, Bardzo dużo różnych witryn, które zajmuje się właśnie tak jak my przygotowaniem takich top zestawów najlepszych gier, roku, no umieściło Dragon Age na pierwszym miejscu. No Więc ciekawe. to jest interesujące. To no, jest no, interesujące. To... Myślę, że zagram z należytą pieczołowitością w ten sześciogodzinny trial, który mam w ramach jej Access. Powinno ci stać na jakąś jedną jedną, osiemnastą grę. Okej, okay, niech starczy, ale to jest, wiesz, myślę, że 6 godzin. Napisz y... recenzję. Po tych 6 godzinach. Słuchaj. Nie, no, to, to jest śmieszne. Ale 6 godzin to jest na pewno dostateczny czas, po którym mogę podjąć decyzję, czy chcę dalej w to grać, czy niekoniecznie. Myślę, że 6 godzin to jest. Co ci daje taką możliwość, żeby pograć w te 6 godzin? Zapomnieliśmy o reklamie. Czuję się zażenowany Twoimi sytuacjami. EA Access. It's in a game. It's in a game. game. EA Sports. Wydało tego na no pamiętam, to było świetne. Miejsce siódme, zgadniesz? Titanfall. Tak. Prorok, czy co? No... Żałuję, że tak nisko. Myślę, że to kwestia tego, że po prostu jest tak mało e, Xboxów One w Polsce. Nie, ale przecież ta gra wyszła też na PC-ta. Ale na pc to się gra w Counter Strika tylko i w, Le w League of Legends. Ach, współczuję. Miejsce szóste. This War of Mine. Nie, no proszę Cię, no nie, no to, to jest już propaganda po prostu. Ja wiem, każdy zna Twoje podejście do tych małych gier e, zwanych Indii e, Do tych no, małych ale, gier z Indii. Ale ta gra jednak y, odniosła niesamowity sukces, y, można powiedzieć, że rozgłos. Bo gra, tak, jak ale gra, chodzi mi o to, jest, że wiesz, jest jedna, ale ona, ona postawiła, ona obok... Y, obok e, Itana Cartera, Cartera postawiła, i w, w przyszłości Wiedźmina na pewno, e, trzeciej części. No ona, ona sprawia, że mówi się... Widzisz, kiedyś rozmawialiśmy o tym i kwestionowałeś to, ale ja słuchając tych zagranicznych e, podcastów, czytając e, opinie e, redakcji właśnie z zachodu, to oni dostrzegają Polskę właśnie przez pryzmat tych takich gier, które idą pod, pod zupełnie prąd, prąd tego nurtu e, tego, tego odcinania kuponów od, od tych tytułów, które na pewno się sprzedają, że nie, nie boimy się ryzykować, nie boimy się wydawać gry, które w jakimś stopniu Wiesz co, Damian, inne myślę, są. Że to jest, I na przykład myślę, że każdy czeka na, idący... na Hatred. Proszę, eh, mi się hatred widać... jest nie, no, proszę Cię, myślę, że to jest daleko idący, zbyt daleko idący wniosek, dlatego, że tak naprawdę takich gier... Y... Indie, może powstać na zachodzie, mogą powstać na pęczki. To, to jest jedna gra. Ja rozumiem, że to została doceniona. Ja mówiąc szczerze, ja mówiąc szczerze podchodzę do, do tego rodzaju gier z tego rodzaju tematyką, przynajmniej na razie. Powiem tak. Moja wrodzona, że tak powiem, cecha polega na tym, że ja zawsze się dystansuję, jeśli czegoś nie znam. I wolę hmm. poznać i się wypowiadać. Więc na razie się nie wypowiadam. Powiem, że jestem zaskoczony, że w ogóle w takim... Jakoś tak mi się to nie... Wiesz, no... Wyobrażasz sobie, że na Video Game Award czy na jakiejś innej gali... I proszę Państwa, trzecie miejsce, Titanfall, no drugie miejsce, Dragon wie... Age, na pierwszym miejscu... This War of Mine. Ale rzeczywiście, że sobie wyobrażam. Ja sobie tego nie wyobrażam. Bo... E... Po prostu to jest tak, jak z, y, właśnie z filmem, tylko że widzisz, to jest kwestia tego, czy my będziemy mieć galę Oscarową, w której głos jest y, y, rozdzielony pomiędzy tysiące członków akademii, czy mamy jaki, jakieś gremium y, osób, które doceniają pewne elementy, tak, gra, masz, masz, których proszę, nie ma jakiego, winnych a wiesz, inne podejście, wiesz, o tej grze ty Mind, pisał twój ulubiony tygodnik, Newsweek. To jest mój ulubiony tygodnik? Tak. Od kiedy? No kiedyś mi nawet jakieś zdjęcia podsyłałeś, jakieś <laughs> cytaty nie, ale to nie jest mój, absolutnie ja, ja, no, nie a, nie no, Musisz to zdem, inaczej musisz, twojej... musisz to zdementować wysłałem ci twojej... artykuł, y, pewien artykuł pewnego, y, że tak powiem danego człowieka. człowieka dziennikarza prowadzącego własny program y, y, i ten artykuł odznaczał się wyjątkowym poziomem y, dziennikarskim i chciałem, żebyśmy go skomentowali w ramach ja swoich, chciałem od razu przeprosić wszystkich naszych rozwój. słuchaczy, którzy nie lubią tych wrzutek politycznych czy jakichś takich komentatorskich znaczy poza, poza, nie wiem, ale y, nie wiem, czy widziałeś najnowszy odcinek, najnowszy odcinek czy, czy, czy przed najnowszy To masz Lisz na żywo. Tomasz gdzieś na żywo z, z, z panem redaktorem naczelnym Giazdy Wyborczym, Adamem Michnikiem, jak pali papierosa w studiu. I ten dym tak piękny, tą, tą kam, przed tą kamerą sobie tak lata. Widziałeś to? Nie. No i teraz kwestia właśnie, że to, był, to już rady mały spoiler, to był elektroniczny papieros. Ale nie. efekt jest fenomenalny. Taka piękna mgiełka. Polecam obejrzeć sobie ten odcinek rewelacyjny. Yy, wracając do, do listy, wiesz co, odkryłem tutaj, że w jednym komentarzu właśnie, i, i wracając do Dragon Age'a, jeden z anonimowych komentatorów powiedział, napisał, Dragon Age, bo to największy, naroze, najrozleglejszy, napchany zawartością, jak dobra kasza z kwarkami. No wiesz, no. Skyrim musiał w końcu stąpić. No ja rozumiem, no. Ja wiem, że to jest, to jest na pewno fajny, fajny sposób um... Mm -hmm. Może nie sposób, tylko to jest na pewno doceniane, tak mi się wydaje, przez graczy, jeśli właśnie ten świat jest ogromny, rozbudowany, a jeszcze do tego dochodzi przyzwoity gameplay i tak dalej. Tak jak mówię, no, ja, ja nie mam co do Dragon Age'a jeszcze takiego wyrobionego, jasnego zdania, nawet jak, jak coś się wypowiadam, czy coś to mam wrażenie, że chyba wszyscy wiedzą, że ja trochę tak ironizuję, a mm -hmm. jeśli nie, no to, to teraz to zdradzam. <laughs> I generalnie... To jest taki onanista, przepraszam, ironista. <laughs> Natomiast generalnie prosiłbym jedną o mm, właśnie o co wydaje mi się że że Dragon Age, no zresztą na pewno trzeba to spróbować właśnie, ale to ta rozległość świata, wiesz to są takie cechy, które zawsze były pożądane jeśli chodzi o jeśli chodzi wiesz, o, socjologicznie, powiem, że... o graczy komputerowych, tak. ja pamiętam, że wiesz, bardzo często przecież jak patrzysz na recenzje różnych gier, tak, no to gry, które mają rzeczywiście rozległy świat, dużo tych elementów wiesz, dużo, jest, jest dużo takiej pracy włożonej powiedzmy w, w jakby stworzenie tego świata, tak tchnięcie mhm. w niego w niego życia, no to, to się graczom generalnie podoba, no no rozumiem, ale wracając do, do This War of Mine, ja chciałem tutaj ale powiedzieć, że tak, stanowisko jeszcze... Jusza nie jest równe ze stanowiskiem redakcji i chciałem ale powiedzieć, że mi się This War of Mine jako, jako idea stworzenia takiej gry, która idzie trochę ja bardzo podoba. Przyznałem się bez bicia. Nie grałem, nie wypowiadam się. Cooldown grał, opowiadał, No tak, zachęcał. ale mówisz, nie, nie. Nie znam się, to dlatego się wypowiem. Moim zdaniem... Ale tak powiedziałeś, tak grubacznie, jak jeden taki redaktor. Ja wiem, ale dlatego mówię. Nie znam się, to się wypowiem. Wydaje mi się, że yy, ja nie oceniam tej gry. Wiesz, ja nie mówię, że ta gra jest... No, widzę, że wyszła też na Microsoft Windows. No to może być dobra. Mhm. Microsoft Windows? Poczekaj na wersję na one. A będzie? O, jakby wyszła na, o, na Xbox One. Nie mam, dlaczego ty mówisz one? No, to jest jakieś głupie. Mów Xbox One albo mów po prostu nowy Przepraszam, Xbox. Przepraszam, jesteśmy w Polsce, mówię po polsku, bo myślę po polsku. No to w takim to, razie, jak no. mówisz po polsku i mówisz no, PlayStation Xbox 4 One, mówi. to dlaczego mówisz PlayStation 4, a nie, nie PlayStation 4. 4? Nie, sorry, ale. Ale jak Xbox. możesz czytać PlayStation, jak po polsku playstation? Nie, Pla -y nie, Pla -y ale ja nie. Ale ja nie czytam Xbox. Tylko czytam Xbox. Ale tak? polskim powiedzmy masz Z polskim akcentem. No dobrze, to czytasz Xbox, nie, ale ty... dlaczego czytasz PlayStation, a nie PlayStation 4. Tylko czytasz. Jeszcze po japońsku to jest PlayStation. Ale dlaczego PlayStation? Ale dlaczego czytasz stary, dlaczego czytasz y... Xbox One i PlayStation 4? Tak powinieneś czytać. Jak już jest. Nie, bo ty, chcesz, żebym... nie, bo ty chcesz, żebym czytał PlayStation. Czemu nie mówisz Xbox 1? Bo żyję... Bo ja mówię na przykład PlayStation 4. Bo żyję w Polsce, ale generalnie nie mówię... Nie mówię. To powiedz, jak, jak, jak ty Xbox zaczniesz One, mówić Xbox One, to ja będę mówił One. Nie, ja okay? mówię, dlaczego ja mówię Xbox One? Po pierwsze, dlatego ty nie mówisz Xbox One, bo nie żyjesz w Polsce, stary, to po pierwsze. A po drugie, Xbox One, stary, powinieneś mówić, ja bo, tak ta, bo tak ta konsola jest yy, reklamowana i tak producent... To, rozumiesz, tak producent sobie życzy, żebyś mówił. Ale ja sobie nie życzę, żeby mi <śmiech> co mam myśleć. Ale to nie jest to, co masz myśleć. To jest tak, jakbyś powiedział, dlaczego mówisz... Won yy... mi z tym Orwellem? Ale tu nie o to chodzi, stary. Tylko dlaczego czytasz inne nazwiska różnych ludzi, czytasz je po prostu tak, jak one brzmią, tak, jak powinny one brzmieć, a nie czytasz w taki sposób, nie wiem, nie, nie spalszczasz ich. Niektóre się spalsza, owszem. Dlaczego mówisz Jules, a nie Jules? Bo... No tak, ale <śmiech> <śmiech> <śmiech> dlatego, że... Albo Jule. Dlatego, że... Tak sobie wymyśliłem, że jestem Jules, a nie Żul. No to się rozumiemy. Dziękuję. No, a Przejdźmy do kolejnego wymyślił, miejsca. Nie wymyślił, że jest Xbox One, a nie Xbox One. Ja, Xbox one. Kolejne miejsce, piąte. Zgadniesz? Station 4. Jak mhm. to jest gra, która wyszła na wszystkie platformy. Na one, na PlayStation 4. PlayStation 4. Play 4. The Wolf Among Us. I tutaj e, ze względu na to, że 99 90... 5% tej gry wyszło w 2014 roku. Komisyjnie uznałem, że ta gra, ze względu też na liczbę głosów, która dostała. No nie, no nie moim zdaniem roku... to powinna być dyskwalifikacja i ta Timefall skakuje na, wyż... I ty skakuje nawet... na wyższy Skakuje na wyższe miejsce. No właśnie, to są te twoje machlojki, te twoje zagrywki polityczne, wiesz, wykorzystywanie kruczków, prawnych, składanie, później jakiś ee, korekt podatków. No dokładnie, War Among, z... Z War... War Among Us powinno wyjść w takim razie, ee, być zeskwalifikowane, ponieważ to jest gra artystyczna, czy powiedzmy quasi artystyczna, przynajmniej aspirująca do gier, które mówią o czymś więcej, a tu rozważamy o grach jednak mainstreamowych, czyli też spada, czyli ta Titanfall jest już wyżej. Mm -hmm. Kogo ja się przeskoczyć przy... Dragon Age, tak? Dragon Age, ponieważ odwołuje się do już wypranego gatunku gier RPG z widokiem izometrycznym, który też już, mm -hmm. powiedzmy, był popularny w latach 90. Mm -hmm. To ja teraz przeczytam komentarz jednego z naszych anonimowych słuchaczy, którzy, który wybrał właśnie The Wolf Among Us na jedną z tych gier, które uważa za najlepsze. Chociaż pierwszy odcinek zaczął się w 2013 roku, to Reszta wyszła w 2014. Oczywiście to Telltale i twoje wybory za wiele nie znaczą. Jedna decyzja diametralnie wszystkiego nie odwróci, ale jednak poznanie całej historii i intrygi sprawia masę Friday. Do tego masa fajnych postaci jak Bigby, Snow White, Bluebird i inni. Ale to, czy ja dobrze rozumiem, to teraz tak naprawdę firma Telltale Games, tak, ta która wygórkowa... Telltale. Tell Telltale Games. A, przepraszam, możesz mówić Telltale. Dobrze, ta firma Telltale, która wyprodukowała tą gę, to rozumiem, że ona teraz żyje z produkowania właśnie takich gier Tak. na sezony. I ile kosztuje taki na sezon? W... Znaczy wiesz, co ten sezon, jak kupisz na promocji, tylko cały tanio taniej kupisz? No, na pewno mniej niż, niż yy, pana gra pudełkowa. To jest yy, kwestia, zależy od, od, od promocji, więc nawet ci nie będę ci no, żałować. jeśli ale... gra pudełkowa kosztuje 249 zł, to co znaczy mniej? No, no, no, to 180? W sensie... Nie, no połowę nawet tego. Więc ale za, za cały sezon? Za, no tak. Chodzi o to, że musisz polować po prostu na takie przeceny typu, wiesz, 50% i tak, no da, dobra, i tak dalej. dobra, ale te, każdy z tych odcinków, ile rozgrywki? Za... Nie, nie opłaca się kupować tego na odcinki. A każdy odcinek to jest najwięcej parę godzin rozgrywki. Więc w te gry opłaca się po prostu grać wtedy, kiedy już wszystkie epizody wyjdą i nie masz takiej przerwy między odcinkami, że nie, nie, nie tracisz tego, tego flow, tej, tej płynności. Ten sam słuchasz wymienia też Varian Hearts. The Great War. Za styl graficzny, dźwiękowienie ta gra po prostu wygląda przepięknie. W odróżnieniu od innych pixel artowych przygodówek. Ale która gra? Przepraszam, jaka? Violent Heart, The Great War. No i w kategorii najlepsza rola psia wygrywa pies. Violent Heart jest przydatny, zależy na. Ale to na są nim... kolejne A, miejsca, czy stary? Nie, no czyta komentarze. Heart I mi wyskakują jakieś budowlane te. Valiant to jest ta firma, co robi te. na nagrzewdy takie. Słaby troll jest słaby. I teraz przechodzimy do Ale jak miejsca się naz... czwartego. czwartego. I to jest gra, którą ja bym osobiście widział wyżej na liście. Niemniej, no to jest miejsce czwarte. Wolfenstein The New Order. ciekawe. I to jest gra, która zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bo ja nawet nie, nie spodziewałem się, że, że będę w nią grać. To był taki impuls by, jak to się mówi. Zobaczyłem w sklepie spodobało Wiesz mi się co, to zadanie. Ja, ja miałem, ja, ja miałem Impulse Buy z poprzednią częścią Wolfensteina. Mhm. Tą, tą taką, e, niebieską układką? Nie na, pamiętam, ale tą... Poprzednią tą... generacją? Tak, bo to jeszcze na pececie w nią grałem. Mhm. mhm. Ehm... No i wiesz, i o ile się nie mylę, to nie byłem jakoś specjalnie rozczarowany. Ta gra była przyzwoita, fajnie się w nią grało, podobało mi się to wymieszanie tego. Mhm. Ale rzeczywiście po tych opiniach i o tym wszystkim, co mówisz, no to może sięgnę po tego Wolfensteina New wiesz Order. Co, The New Order jest, to jest gra, która, którą zrobiło studio Starbreeze, a mhm. oni naprawdę... To jest, to jest studio, które bierze markę, tak, i czy to było Dark... I zamieniają w Gry. Tak. I oni z tych gier naprawdę robią fantastyczne rzeczy. Oni po prostu wiedzą, jak oni mają fantastyczny bo Oni wiedzą, jak, jak nie ty, że nie tylko gameplay się liczy, tak? Ty, ale też y, zrobienie takiej postaci, z którą, nie, nie, że nie mówię o utożsamianiu się, ale której historia cię obchodzi. Y, i, I te postacie, które są w, na przykład w, w Wolfenstein, The New Order, te drugoplanowe, są bardzo ciekawe, wiesz, ten klimat ty, tych alternatywnych, alternatywnej historii co by było, gdyby Niemcy jednak, nie wiem, wygrali tę drugą wojnę światową. I to trochę ma klimat yy, yy Fatherland. Nie wiem, czy pamiętasz ten film albo książkę. Nie. Film z Rutgerem no Jeden z moich takich, yy, może nieulubionych, w sensie ulubionych, ulubionych, ulubionych filmów klasy to, B, które o Tak, o, tak, tak, tak, tak, tak. To jest, wiesz, masz fantastycznie, masz na przykład i, i to w filmie się pojawia i, i, i w, w tej grze masz tą kopułę, ten, ten niezrealizowany projekt architektyczny, ta potężna kopuła ten Wolc, jak to się nazywa, no ta, ta potężna budowla niemiecka, wiesz, ten klimat, to wszystko tam jest I to, i, to, i to się chłonie, mi się bardzo to podoba. No i nawet jeden z naszych e, drogich anonimowych słuchaczy napisał, że, że gra, gra, jednak według niego grom roku jest w The New Order za najbardziej klimatyczny moment w grach w tym roku poziom naziści na Księżycu. I nie chcę tutaj ci psuć zabawy, ale przyznam się, że tam jest w ogóle dużo takiego okultystycznego klimatu. Naprawdę A nie akcja się... Wiesz co, ale to jest bardzo fajnie. Zresztą, jak wiesz, Wolfenstein zawsze miał ten taki ten, ten pierwiastek magiczny był. Zawsze tam było coś paranormalnego. paranormalnego. I, I to w tej, tej grze też jest. Ale ta gra po prostu jest... No, to jest fenomenalna przygoda. I przyznam się, że ja grałem w tą grę na PlayStation 3. I tak wcale tak pięknie wyglądać. Przewodnikowe filmy są wygenerowane, wyrenderowane fantastycznie, ale sama gra jest brzydka, ale chodzi w 60 klatkach, więc jest ultra płynna, więc to strzelanie jest przyjemne. Rozgrywka jest bardzo roz, zróżnicowana, jak na shooter, więc też możesz pewne rzeczy robić na kilka sposobów i to, to sprawia ci przyjemność. No i Czekam na moment, aż ta gra, nie wiem, będzie po takiej naprawdę niskiej cenie na nową generację, to sobie jeszcze raz ją kupię w tej wersji, żeby sobie jeszcze raz tą przygodę przeżyć, bo tam jest taki moment, że w pewnym momencie może zdecydować o, o tym, jak pewien element się zmieni w tej historii. Sama mm -hmm. historia, powiedzmy, jak ona się toczy na podobnym torze, ale na przykład jeden element w mechanice gry się zmienia, no i też jakby troszeczkę inne postacie są. No nie chcę z za dużo, ale powiedzmy, jest pewne rozgłębienie, które decyduje jak tw twoja dalsza historia wygląda. I to jest też e, bardzo przyjemne. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o polskich akcentach w tej grze. Alicja bachleda Curuś tam gra polską pielęgniarkę, jedną z, z postaci drugoplanowych. Bardzo ważny dla głównego bohatera. I e, no to jest coś, coś bardzo ciekawego. Szczególnie, że ja na przykład nie poznałem głosu Alicji. Widzisz? Taka to dobra aktorka jest. Kameleon. Mm. Mówisz o no. tym New Order, że ona tam podkłada tak, głos? Tak, tak. polskiej po wersji językowej? Nie, no, czy wiesz, co to jest jedna wersja? To po prostu tam jest taki moment, że nasz Blaskowicz drogi ląduje w polskim szpitalu psychiatrycznym tam w ogóle. I, i e, dopóki jesteś w tym szpitalu, zanim się zaczyna ta główna akcja, czy jak słyszysz rozmowy tych, tych osób, tak? czy lekarzy, mm -hmm. czy właśnie te pieniądze, to, <śmiech> to są po polsku. I to, i to mhm. nie jest tak, że ty masz po prostu po polską wersję języka gry, nie, po prostu Polacy mówią po polsku, Niemcy po niemiecku, Amerykanie po No No ciekawe, śmiała decyzja twórców. Trzy ostatnie miejsca, mhm. ta, ta, ta, ta, ta. ale po przerwie. I w, nie ma tej przerwy reklamowej, dlatego że wyczerpały... Tylko przerwa jest przerwa teraz na tematy niezwiązane z grami. No to są tematy, które, które znaczy to są rzeczy, które chciałem, żebyście z naszych słuchacze podzielili się z nami jako warte podkreślenia. I wiadomo, że są pewne elementy, które się e, przejawiają, więc ja po, na szybciutko czytam pewne komentarze. Ja sobie je pogrupowałem i e, zacznę od tych takich bardzo pozytywnych, takich e, budujących e, ku pokrzepieniu sets w e, mhm. Więc tak. Pierwszy komentarz. Fantas Co jest warte podkreślenia w 2014 roku? Fantasmeria utrzymuje klasę i ma się dobrze. Bardzo dziękuję. Kolejny. Warto podkreślić zasługi Dachmana za to, za to, że kolejny 2014 rok dostarczy nam podcast na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję. Warto docenić Dachmana za wkład i trud włożony w podcast oraz dla nagrywających chłopaków. I tutaj jakat wesołych świąt jest, panowie. Ale to jest prawdopodobnie dlatego, że ten komentarz był pisany jeszcze pewnie przed świętami. Mm -hmm. Kolejny komentarz pozytywny, ku pokrzepieniu serc. Ponad 300 nagrań yy, yy, fantazy. I nie mm -hmm. widać końca. Tak trzymać. I tym razem komentarz jest podpisany. Mam nadzieję, że dobrze odczytuję. Szuwaks. O, albo Szuwaks. Kolejny komentarz, ostatni już. Fantazmagieria, dalej, dalej wspaniała. Yy tutaj jednak, takie pół na pół warto podkreślenia, Wiedźmin i masa innych gier przesuwana, bo jednak trzeba zdobyć cztery nagrody najbardziej wyczekiwanej gry roku, rok do roku. No to tak jest, nie wiem czy, czy zauważyłeś, że za każdym razem jak, jak pojawia się ta kategoria, czy na jakichś targach, czy która gra jest najbardziej oczekiwana, to w momencie, kiedy gra zostaje przesunięta z 2014 na przykład na 2015, to ona może jeszcze raz w 2014 zdobyć tą nagrodę, którą raz zdobyła w 2013 sprytne, A później, tak to jest właśnie na pudełku Wiedźmina, jest 50 tysięcy różnych nagród, naklejek zdobytych. Zanim to gra się no, jeszcze... To w goje, co, to goje... Masz rację, tylko że z drugiej strony pytanie, które należy postawić, to czy rzeczywiście dla ciebie, dla mnie, dla graczy w ogóle to ma jakieś znaczenie? Moim mm -hmm. zdaniem to ma znaczenie jak bym kupował, nie wiem, czy w ogóle mogłoby mieć znaczenie, jakbym kupował proszek do prania, na którym bym miał 50 tysięcy naklejek super proszek robi po prostu ci super rzeczy. <gry> <gry> ale, ale w przypadku gry... Ty to zawsze masz takie, takie jakieś niedwuznaczne komentarze w to. to tak nie możesz ale, normalnie z gruby dury. ale w przypadku wiesz gry komputerowej na którą, i to jeszcze takiej gry jak Wiedźmin, na którą pewnie czeka ogromna część tego świata, Growego. No co wiesz, no to, no to przepraszam, no, czy tam będzie tych 50 tysięcy nalepek z, z różnymi nagrodami, czy ich nie będzie, to wydaje mi się jest mało istotne tak naprawdę. Ale wiesz to, bo ty jesteś człowiekiem, który decyduje się o zakupie gry. Nie wiem, oprócz jakiś impuls boży, nie? A są ludzie, którzy idą do, do sklepu no nie, biorą tak, i, gry. i patrzą na pudełko i jeśli są nalepki z nagrodami, kurczę, no tak. to jest gra, która trzy razy z rzędu wygrała Ale słuchaj. najbardziej oczekiwana gra. Biorę. Ja powiem tak, idę, kupuję. Jest druga ja część, idę może? do księgarni i kupuję tylko te książki, które wygrały nagrodę Hugo. Myślałem, że Albo powiesz, Zajdla. No, no to jest zrozumiałe, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest to, troszeczkę coś innego, nie? Dla ciebie. Nie no, dla ciebie. Bo dla ty mnie... nie musisz się kierować y, naklejkami, a są ludzie, którzy się kierują. Ale ja rozumiem, tylko że wydaje mi się, że wiesz, że y, no okej, no dobra. No to, no, ale to, to mogą stworzyć wasze nagrody. do moich argumentów pokonałem cię. <laughs> Ale w moim zdaniem, yy, wiesz, Kolejny, kolejne, kolejne... Ale wiesz, wszyscy te... wiemy, jak wyglądają te nagrody. No, gra, która zdobyła nagrodę w kategorii Video Games Award, no. Yy, yy. No to super, tak? Wszyscy się z tej gali śmieją, z tego, co ja się orientuję. No na pewno. No tak, <laughs> no, rozumiesz? Chodzi o ale nasze... śmieją się, bo zazdroszą. To jest taki... taki nie zrobią lepiej, a się śmieją. Ja czekam, po prostu, przykład... ja czekam po prostu na, na polską galę gier, yy, gier komputerowych. Wiesz. Ale kiedyś jak były grube, gruba kasa, były... Pamiętam, to... były imperatory. No i, właśnie i, imperatory, i... ale to były figurki, to była gala, to były... Dokładnie. To ty byłeś, chyba z kamerą byłeś tam. Byłem jak... kiedyś, tak. Mamy to. Tak, żebyś Jest. przez lata na przykład tam. E, kole... Dobrze, to teraz sobie wygrupowałem... Jest jedna taka, e, taka rzecz, która wywołała duże e, mhm. duże poruszenie. Mhm. Secret... Pixel, Czemu? Janusze biznesu, Secret Service, Secret Service afera, ja, zmartwychwstanie. Janusze, Janusze biznesu. Sekret, sekret, sekret. Widać, że dużo ludzi, no. pamięta. No bo stary, wiesz, ja powiem tak, no dla mnie to jest, to jest żenujące, no. jednak. Stary, to jest, dla mnie to jest żenujące, no jednak, wiesz, abstrahując oczywiście od tego samego pomysłu, tego, co żeśmy się wypowiadali na temat merytoryki tego pisma i, i tego, że to było fajne. To mi się podoba, drugi numer mi się podoba, taki jest retro. Okej, okay. ja, ale wiesz, ja, ja do merytoryki nie chcę wracać i, i też y, mam opinię jak najbardziej taką e, jak to brzmi? pozytywną, stary. Nie, pozytywną. nie chcę twojej metryki wyciągać. Ale mam opinię jak najbardziej pozytywną, ale jednak mam poczucie, stare, pewnej żenady. Takiego postaci... kapcia w, w gębie, nie? Takiego Takiego, wiesz, niesmaku. ale Takiej typowej polskiej Taki... żenady, stary. Najpierw wielka akcja, super. Wszyscy o tym napisali, tu chodzimy. Tam, wiesz, poligamia na drugi dzień. Już jadą z kamerami. Jest, mamy to, wszystko super. Będzie, Zdjęcia, będzie pięknie, będzie Kto, pięknie. Kogo tam nie będzie. Zrobi? Słuchajcie, będziemy odsłaniać. Zapłacicie dwa tysiące, to wyjdzie tu. Dostaniesz grafikę od tego. Tu będzie tak, super, jest pięknie, jest super, jest ekstra. Po czym mhm. jest pierwszy numer? Będzie świetnie, będzie pół roku, to w ogóle to jest nic. To będzie mhm. przez lata. To będzie na lata magazyn. Po wychodzi... wszystko jest dopięte na ostatnim guzni. Jest... Mamy to, mamy to ustalone. Wiemy, tak. wiemy jak Pe... to robić. Po raz, pierwszy, po raz pierwszy zebraliśmy ekipę. Po raz pierwszy jest z nami. spotkaliśmy się, pamiętam jak, jak dziś, spotkaliśmy się w kawiarni na rogu w pobliżu ulicy Żelaznej. Historia sercji, tam, tam. <grym> I wtedy spod Andrzej ale ona jest powiedział: Słuchaj, historia tam Słuchaj, Franek, może jednak byśmy czytaj... to zrobili. No to zróbmy, ale wiesz, nie jestem przekonany. Ale później zobaczyłem, ale, jak ale słucham, prowadził prezentację proszę, dla jakiejś grupy. sekretów w kuchni. Ale powiem Ci tak, że najlepsze było to że była ta lista stary... ludzi, którzy, którzy będą... Ja już w ogóle nie mówię o tej akcji, jeśli chodzi o progi, bo mnie to najbardziej wkurzyło to, że te progi były takie z, z pupy i w ogóle większość z nich to właściwie nie została spełniona, ale to mniejsza z tym. Ale w ogóle jakie tam jest marnotrawstwo przestrzeni w tej gazecie, bo chcieli na przykład wziąć osoby, które były związane z, z pismami w latach 90 tam początek 2000, yy, lat 2000, które pisały w, w takich magazynach, jak nie wiem, Reset, yy, Top Secret i tak dalej. więc Ale ci ludzie piszą takie falietony, że to po prostu, jakbym miał, wiesz, problem z papierem teletowym to bym się nie wahał, żeby wyrwać tą kartkę z tym falietonem i sobie podetrzeć. Mówisz tak. o tych falietonach w Secret Service? Tak, no tam jest na przykład no ja, ten destroyer, który, Tak, który ja pamiętam, w, to, w, tym, w, tym pierwszym, w tym pierwszym numerze. No, da się tego czytać. No. Tak, w tym pierwszym numerze w mam Bełko. wrażenie dokładnie. Ja mam wrażenie, że w tym pierwszym numerze, rzeczywiście, jeśli chodzi o te falietony, to, nie było, to, to, to była. Znaczy, mi zabrakło. Znaczy, te falietony były słabe. Ja o to tak. mówię generalnie, wszystkie, jak leci. Ale, Bo, wiesz, ty ale mówisz, ty mówisz o o, to, że mówisz o tym jednym falietonie, a ja, a ja mówię, że, że po prostu one wszystkie. Znaczy, wiesz, falieton to jest taka specyficzna forma. Ja pamiętam, moje ulubione. Tak, filetone, to powinna być ciekawa rozrywkowa. ale to dość, powinno być tak, ła lekka, tak. lek lekko, łatwa i przyjemna, ale też jednak dająca prostu... trochę do myślenia. To, to, no to jest. Powinno być trochę publicystyki, tak? Tak, to tak. publiczność jak najbardziej, ale, to, ale, ale chodzi o to, że to, wiesz. Mistrzem felietonów współczesnym, którego ja kojarzę i który Tomasz mi się bardzo podobał, nie, to był, to był Jerzy Pilch. Jak pisał felietony jeszcze dla tego słynnego dziennika Polska. Dziennik, nie, Polska gazeta. Polska, Europa, Świat, chyba tak to się nazywało. Dziennik, Polska, Europa, Świat. Dziennik, Polska Gazeta Bezprawna. Nie, to był redaktorem naczelnym był chyba Michalski, Cezary Michalski. Był. Tak? No nie pamiętasz, ten na, to, ten, na którego łamach toczyła się najważniejsza w polskim świecie dyskusja na temat gier. A, kultura. No, to, to, to kultura tam był. Ale nie, ja powiem tak, że no szkoda po prostu, że to się tak potoczyło, no, dlatego że drugi, to, to drugi trochę... numer wykrystalizował pewną Pewien, pewną ścieżkę, to, widać, widać, które, na której y, tym redaktorom zależy, że oni jednak y, y, y, gdzieś toczą ten ten ten, ten wóz, na którym jest y, cały worek właśnie takich takich y, te, sentymentalnych tematów. I ja przyznam, że mi się to podobało. Mi się podobały bardzo te retro tematy. Y, no tak, ja żałuję, że tam akurat brakowało. Ja drugiego, ja drugiego numeru nie żytałem, ale czy w drugim numerze były takie falietony też jak w pierwszym? Bo moim zdaniem. No jest ten sam pierwszy... felietonista, i no, że bo... to jest ten sam bełkot. To jest no, ten sam bełkot. Dosłownie chodzi mi o to, się... że w tym pierwszym numerze felietony wiesz w rodzaju. No, nie chcę nikogo obrazić, nie chcę też nikogo pomyśleć, ale dla, moim zdaniem naprawdę szkoda papieru. Tak? Szkoda papieru na felietony dawno, na temat tego, że, to, że udało jak... mi się, udało mi się i zajmuję się grami i to jest wspaniałe i tak dalej. Wiesz, to było takie, Ja rozumiem, tak? Doceniam, doceniam to, że ktoś chce. Ja ci, się dzieli ja ci swoją przeczytam historią, felieton. Ale felieton. Dawno, dawno żeśmy nie czytali na żywo. Że dawno żeśmy czytali na żywo. No, kiedyś czytaliśmy. Doktor Destroyer. Hider. Regularnie pisać felietony to tak, jakby oddawać stolec na rozkaz. Mawiał znany, pewien znany, legendarny dziś publicysta. I to jest prawda. Zasadniczo wydaje to, to, to się, to że każdy krótko, dzień to, to przynosi to. jakieś tematy dla felietonisty. Ale po krótkiej weryfikacji okazuje się jednak, że tylko wyjątkowy grafoman pisałby o takich pierdołach. Więc co robić? O czym tu pisać? Młodzieńcze środowisko growe podnieca się nowymi wydaniami starych tytułów. Można rzec stare wino im leją w nowe bułaki, a oni chętnie piją. Czym tu się kręcić? Show must go on. Gdyby producenci przestali wydawać gry, przestaliby zarabiać. Wiesz, i, I cały, wiesz, ten, tam nie ma nic ciekawego z tego felietonu, tam, tam nie No, no nie i powoli, w i już ostatnia ostatni akapit. Po, po, po, kapit, po A, świetny mi pierwszy i ostatni akurat. Nie, bo ja nie chcę ci czytać całego, bo całość składa się z tego właśnie, że, no czy ja chcesz, tam ja mogę przeczytać większość, no nie, tylko nie chciałbym tutaj, żeby no, prawo cytatu y, y, y, się zostało użyte przeciwko no. Eee, w każdym razie ostatni akapit. No i powoli zbliżam się do przepisowych trzech znaków. Uf, robi mi się lepiej. Wiedziałem, że jak zacznę od byle czego, to dalej jakoś poleci. <gry> Na koniec zostawiłem sobie oczywiście najlepszy temat. Pan Krzysztof Jackowski, nasz e, prorok z poszukiwacz ciał, wziął ślub. Więc jednak postacie z gier istnieją naprawdę. Twórcy powołują je do życia, a wszystko, co ożywione, musi się wcielić. Eee, nie ma wyjścia. Sam wiem, jaka postać wcieliła się we mnie, a was, a w was spójrzcie w swoje odbicie na monitorze. Czy nie przypomina wam twarze jakiegoś bohatera z gry? Jeśli tak, to czas iść do jasnowidza po parę czarów. No po prostu... no Tam jest, tam jest jeszcze yy, yy, yy, Borek, tak? Czyli redaktor naczelny, który też ma podobnie taki właśnie felietony o tym, że nie umie pisać, nie? I ja o tym pisze. I... Na początku mnie to nie raziło, no, w sensie nie zwracałem w ogóle na to uwagi, ale zacząłem się zastanawiać po prostu, czy, czy jest sens y, wykorzystywać tych, tych biednych ludzi do tego, że pisali cokolwiek, tylko dlatego, że oni, nie wiem, mają ksywkę, która ludziom się kojarzy, bo 20 lat temu kupowali magazyny, które oni wydawali, no nie ma sensu, nie? Ale naprawdę jest fajna da się zbudować Czy wiesz, na będzie nie da się zbudować długofalowej jakiejś strategii? Poza tym, myślę, że to jest druga sprawa, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu, mówiąc o tym sekrecie. To jest kwestia tego rodzaju, że wiesz, no jednak oni wchodzą. Tak, w w tej gazecie, to jest jakaś rewelacja. No tak. zgadywać, co jest gdzie na jakiś stronie. Dokładnie, dokładnie. Ale tak to generalnie. Ale tak generalnie. Nie, trzeci numer Secret Service kupiłbym i nawet bym popił w kiosku, bo mi się to podoba. I deklaruję ci tutaj, już, że ja będę kupował Pixel. Bo mi się ten koncepcja tego magazynu, który się wykraczał tak, w mnie nie powiedzieć. obchodzi, czy to będzie wiesz, czy to będzie Secret Service, czy to będzie Pixel, czy to będzie Reset, czy to będzie przyjaciółka. Jeśli to będzie gazeta w tym stylu, który pije, do, znaczy nawiązuje do tych rzeczy, które mi przypominają jakiś taki fajny okres w moim życiu, tej młodości, tak? Bo to są też gry stare opisane, wiesz, które my graliśmy 20 lat temu. To mi się podoba ta, ta, ta koncepcja, bo wszystko inne, jak ja czegoś szukam, to oczywiście znajdę to w internecie. Więc jeśli ktoś mi chce w jakiejś to formie wpisanej coś tam wybrać, spoko. Dlatego ja daję szansę Pixelowi. Ale, ale wiesz, afera na pewno z Secret Service'em to była jedna z takich najbardziej gorących afer tego, tego, tego, tego roku. Druga gorąca afera. Na pewno wiesz, o jakiej mówię. No. no, zgadnij. Gamer gay. Tak. I tutaj już czytałem kolejny anonimowy cytat, jak komentarz. Mówisz afera, jak mówisz afera, no to, to, to, to, to tylko to mnie przychodzi do głowy. Afera Tomasa Browna, nie? Tu Aha. nawet nie chodzi o samą aferę, która nie zasługuje na poświęcenie jej większej uwagi, ale przede wszystkim... Nadprodukcję wyjątkowo tandetnej i mało interesującej publicystyki na ten temat. I to po obu stronach parikady. Z jednej strony zdeklarowani feminiści mający klapki na oczach i widzący tylko krzywdę kobiet, a z drugiej jest banda nastolatków nie bardzo rozumiejących to, co się dzieje dookoła. Porażka. Interesujące. No ale nie będziemy chyba nic musieli dodawać, tak? Znaczy, eee, myślę, że, że chyba to, rozmawialiśmy nie. o Gamergate jakieś No nie, no tak no, to Wydaje mi się, że temat że... jest zamknięty, chociaż ja ostatnio z ubolowaniem stwierdziłem, że, że ciągle gdzieś ktoś do niego wraca i ciągle jest to, jest to afera rozpatrywana afera w cudzysłowie rozpatrywana zawsze przez pryzmat jednak y, jakiś takich, nie wiem, feministach w spodniach, no znaczy facetach, jesteśmy... którzy się y, jakby w, w ramach tego swojego y, manifestowania, swojego feminizmu takim y, typowo męskim, silnym ramieniem otaczają te bezbronne kobiety. No, ups, no największymi filantropami są oczywiście ci, którzy nigdy głodu nie zaznali. No, więc no, W każdym razie. Wracając do co warto podkreślić i tutaj nieprzyjemne komentarze, znaczy nieprzyjemne rzeczy, które są, o których nie, nie można zapomnieć, to jest to, że w tym roku były bardzo kiepskie gry na aneksgeny w wersji alfa. nieukończone gry na półkach sklepów. I tutaj w, w nawiasie komentarzu wiem, że zazwyczaj wirtualnych pełnej wersji gier działających jak bety. Ja tu czytam wszystko, to są cytaty z, z wypowiedzi naszych słuchaczy. Mhm. Nadzwyczaj denerwujący jest atak PSN Xbox Live w okresie świątecznym. No nie wiem, czy to odczułeś, bo oczywiście na one to, to tam problemów było jednak bardzo mało. Zresztą ty yeah, yeah, yeah. pewnie offline nie, ja mam zawsze włączoną konsolę do sieci, ale. Yy... Nie odczułeś? Nie, nie odczułem. Nie odczułem a ja bardzo odczułem i do tej pory, nawet dzisiaj chciałem. Ale jak ja mogłem na PlayStation 4 błędy odczuć na Xboxie ładnie? Znaczy ja chcę mówić, że nie, nie, bo chodzi o to, że i Xbox Live, i PlayStation e, Network e, uh -huh. padły ofiarą e, hakerów. I e, z Xbox Live sobie jakoś tam chyba szybciej poradzili. A PlayStation e, no niestety... Do tej pory mam jakieś problemy w ogóle ze sklepem. Nie mogę wejść do PlayStation Store, więc nie wiem, co jest grane. Może mi wytłumaczysz już. Że co? Na PlayStation 4 co jest? No że Nie, no żartuję, no. chciałem. Na PlayStation 4... Nie, no bo zamyśliłem się. Na PlayStation 4 uważam... że się bawić. Te błędy na PlayStation 4 są karygone. To w ogóle już dawno powinno być zlikwidowane. No jak my żyjemy w XXI wieku. Nie może być tak, żeby w państwie polskim użytkownik nie miał dostępu do sieciona. Panie pośle, ja panu nie przerywałem. Na nie może być tak. Stanęliśmy na krawędzi. Stanęliśmy na krawędzi. Wybory są sfałszowane. No, to, to prawda. To będziesz musiał wycofać. Nie, no, nie, nie, to zostawię, to Obywate... Gracze i graczki. Gracze i graczki. Zwracam się do was. Zwracam się do was z jako gracz. Kotelem. I jako to jest szef. To nie do pomyślenia. Nie może to wyglądać w ten sposób. Zwracam się do was. W sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. I tak dalej. No tak, tutaj jeszcze kolega dodaje, um, sobie ją czytam, że już tutaj patrzę, patrzę, patrzę, patrzę, patrzę. Aha, spadek jakości oferty PlayStation Network. Oraz y, Plus. Czyli te wszystkie gry w Plusie są coraz słabsze. Oraz jakość gier na PlayStation 4. I one z małymi wyjątkami no tak, ale wiesz, ja rozumiem, że tam musiałeś dopisać one, bo tego tam nie ma ale okej, no jest, mogą ci wysłać screenshota nie potrzebuję twoich screenshotów sfałszowanych i poprawianych w photoshopie niespełnione obietnice producentów konsol cyfrowa dystrybucja, potęga chmury i tak dalej nie mówię nawet o filmowych 30 klatkach i odgrzewanych kotletach zwanych remasterami no taki remaster edition jak to podkreśla kolejny z naszych słuchaczy mhm znaczy, no, ale 30, jest to, 30, ja, ja cały czas mówię, no, moim zdaniem to jeszcze nie jest... Filmowe to są 24 klatki, prawda? Hmm, to zależy. filmki nowe 24, 25 klatek na sekundę telewizja, w Stanach 30 chyba klatek na sekundę 29 z jakimś ogonkiem tam w NTSC inaczej. Ja ale to powiem, nie o to chodzi. ale jest taki, że ale... efekt filmowy, tylko efekt telewizyjny powinni powiedzieć, prawda? Nie, tylko różnica polega tak naprawdę na tym, że wiesz, że, że płynny ruch oczywiście rejestrujesz w momencie, kiedy masz te... Wyjście. Ale nie wchodźmy w tę dyskusję, bo to jest naprawdę bezsensowne. No. Ale sam w nie wchodzi. No. no ja wiem, się. przepraszam. Wybaczam. E, niespełnione obietnice, w końcu też było. E, ale w jakim sensie niespełnione? W moim zdaniem były spełnione. Xbox One spełnił moje oczekiwania. No właśnie, ale to może ktoś nie miał na myśli one, jak o tym mówi, tylko właśnie myślał o PlayStation 4. Albo o innym jakimś sprzęcie, nie wiem. Może o tej konsoli... Huć, taka była konsola, taka mała, taka. Taka była Gizmondo, Wita. Jeszcze Wita, nie pamiętam Wita, co to też jest konsola? I to firmy Sony. Pamiętaj o tym. Kiedyś to mnie to przekonywałeś, 34. żebym sobie to kupił. No i nie kupiłeś, i zawalił. Nie postradałem zmysłu. Ale widzisz, bo ty byłeś tą, tą, tym źródłem trawy, tą, tą, tą, tą, tą, tą słomką, która przeważyła szalej Nie kupiłeś i brunęło. No coś w tym jest na pewno. No. Zwłaszcza, że to runęło, a poszło do góry to drugie. No. 2014 to rok nowych konsol, jednak nie w tym e, nie ma, jednak e, nie w tym nie ma w tym określeniu to, ani trochę optymizmu. Mało która gra, nie miała problemów przynajmniej przy starcie. E, ponadto bardzo dużo gier na nowe konsole, to remastery i to zazwyczaj kiepskie. No tak, no ale to już mieliśmy już wspomnieliśmy, że to remastery też. No bo to, to prawda jest, I, i ten trend się jeszcze utrzyma, przynajmniej przez kolejny rok. Że wiele gier, które wyszło wcześniej, to zostanie swoje takie wersje. No nowe. tak, no bo to jest, wiesz, bo to jest ta, tamta Biznes generacja kręci, była dość no. długa, tamta generacja była dość długa, dość dużo dobrych wyszło w jej tej końcowym momencie, albo w takim momencie już w zasadzie no tak. blisko tej, no i wiesz, no i... No i Ale widzisz, tą, że się tą jest stworzyłem tak naprawdę... Wydać, twórcy przepraszam, twórcy chcą wygrać, wydać gry no, w trochę lepszej jakości. Oczywiście chcą na tym przy okazji jeszcze zarobić. Do tego. Ale wiesz co, bo problem jest taki, że niestety niestety jesteśmy w takim momencie w historii e, branży, że jest tylko kilka takich gier, które zarabiają krocie, a wszystkie inne gry, które kiedyś normalnie zarabiały, bo wystarczyło, że się sprzedało na przykład miliony egzemplarzy, teraz jeśli one się sprzedały miliony egzemplarzy, to to jest, to jest dno, to jest, to jest w, w topa. I problem jest taki, że w tym momencie jedynym sposobem jest odcinanie kuponów, tak? Czyli sprzedanie jeszcze raz tego samego w innym opakowaniu żeby jakoś zminimalizować Ale dlaczego milion egzemplarzy coś to w topa dzisiaj? Nie rozumiem. No dlatego, że na przykład yy, wartość gry. Kiedyś, yy, jak już pamiętasz, kupowaliśmy gry za pewną cenę i nie odczuwaliśmy tego, że to było jakbyś tak jak dużo, dlatego że bardzo rzadko zdarzało się tak, że gra na przykład nie wiem, miesiąc po premierze nagle zostawała 50% zniżki. Nie było też cyfrowej dystrybucji, w której na przykład były wyprzedaże jak, jak w Steamie, że nagle się okazuje, że gra, którą kupiłeś nie wiem, za 50 euro wyprzedaży kosztuje 10. Rozumiesz, chodzi o to, że mentalnie podejście ludzi do tego, nie? ile gra jest warta, no zostało, że kiedyś było tak, że gra była warta powiedzmy, nie wiem, 60 dolarów, 60 euro, czy tam na przykład, nie wiem, 200 złotych konsolowa, a teraz ludzie mają w mentalności, po co ja mam kupować tą grę za pewną cenę, za pół roku ona stanie albo kupię gdzieś tam używkę na Allegro, albo yy, poczekam i ona się pojawi w plusie, albo będzie jakaś wyprzedaż świąteczna, minus, nie wiem, 70%, więc ludzie przestają kupować gry New premiery, czyli za tą cenę, która przy sprzedaży na przykład miliony sztuk mogłaby na przykład przynajmniej zwrócić koszty produkcji. Zauważyłeś, że od, i, to, i to, moim zdaniem, ten trend został takby tak troszeczkę wprowadzony przez, przez ee, Apple, nie? Kiedy oni wprowadzili swoje, swoją cyfrową dystrybucję w App Store, gdzie tam gry naprawdę dobre, były sprzedawane za, za, nie wiem, no, za parę złotych mogłeś kupić, prawda? Naprawdę gry, które ci wystarczają. I ludzie przestali kupować duże gry. Duże konsole, no. Jak jest 3 ds No na 3DS, no te gry są drogie, ale ludzie na przykład po co ja kupować 3DS-a sobie mówią z tymi grami, które są drogie. Jak ja mogę sobie na moim telefonie z dużo lepszymi bbhami grać w dużo ładniejsze gry, dużo lepsze gry za 1 dziesiątą tej ceny. Czyli wartość tak gry, y, która, która y, sprawiała o tym, że, że ten biznes naprawdę dobrze funkcjonował, no nie wiem, no, w, w, w oczach konsumentów spada. I nadal kupuje dużo gier, ale zachowuje się jako taki rozsądny wiem, nie konsument, który szuka... Teraz tak naprawdę gier dzięki no na promocji. pewno więcej, tylko że kupuje no, się. Mniejszych... Ja pamiętam, że owszem, kupowało się dużo gier. Ja też pamiętam. Te, te, te ale czas, dużo te... mniej wydaje, dlatego że te promocje yy... są dużo, yy, dużo yy, jakby. No tak, ale generalnie kupujesz kiedyś. więcej. Ale no tak, ale, my, ale, ale na ten rynek. To, wiesz, tak, te ale na my, już zostały, wtedy, już, już parę lat temu producenci gier, tak naprawdę, przynajmniej to są opinie, które ja słyszałem z pierwszej ręki, nie, nie zarabiali, najmniej zarabiali na grach w, w momencie premierowym. Tak naprawdę najwięcej na tych grach zarabiało się później właśnie w reedycjach, w tych promocjach, w tych tanich seriach. To był moment, w którym na tych grach się zarabiało. Natomiast tak... Wiesz, także oczywiście, no, no tak. nie mówimy o takich grach nie Ale wiem, zauważ, że, że nie wydawałeś tej, tej promocji, tej, tej, tej, tej platynowej edycji, tej, tej złotej edycji. Nie pół roku po premierze, tylko przynajmniej rok się jakoś czekało, wiesz, jakiś... No tak, taki, no ale, te, ale być, mi się wydaje, że dzięki temu oni zarabiają więcej, tak? Znaczy, dzięki temu, że wy podjęli takie decyzje. No wiesz, no to jest, to jest... Wiesz, my nie mamy pełnej wiedzy, to jest, wydaje mi się, jakaś analityka, tam są jacyś eksperci, fachowcy od sprzedaży i oni podjęli no takie, tak, a nie tylko, inne że decyzje. No tak, jesteśmy, tak mówię, no jesteśmy w takim miejscu w czasowej przestrzeni, że naprawdę przestaje się opłacać, jeśli po prostu nie masz tylko jakiejś potrzeby, takiej aż fizycznej potrzeby kupowania gry w dniu premiery, to nie opłaca się kupować, że nie premier, Nawet nie ze, względu, nie ze względu na bugi, nie? Czy to, że gry potrzebują patchy. Tylko właśnie ze względu na to, że poczekasz miesiąc i masz no, prawie pewność, że gra będzie przeceniona. Nie zgadzam się z tobą. Assassin's Creed Unity nie jest w ogóle przeceniony i o ile się nie mylę, w ogóle nie był przeceniony, a ukazał się, nie wiem, 2 czy trzy, trzy miesiące temu. Dlatego Także... Ja nie wiem, znaczy ja nie chcę się wypowiadać o tej jednej grze, ale na przykład Direct no Up, względu i... na, na bugi czy nie, no ale, ale to zamian, jest, tak ta no. kosztuje połowę ceny teraz, możesz kupić tę grę za 100 zł. Okej, okay. a kiedy Drive Grab się ukazał? Drive miesiące się ukazał 2 miesiące go, temu, jak? Go, tak. Października. No to... Data wydania 7... 3... No to no dobra, no to 3, 3, 3 miesiące. To, to 3 miesiące, ale ja już mówię o tej cenie, że ta cena już była niska y krótko po premierze nawet, dlatego, że, że nie spełniało oczekiwań i ludzie nie wiem, oddawali ją do sklepów albo cokolwiek. Ale, no tak, ale, ale rozumiesz... Jasne, ale zwróć uwagę, że Drive Club to jest też specyficzna grada. To jest jakaś nowa marka, to jest jakaś nowa, nowa seria, która się pojawiła. Być może to będzie seria, być może to nie będzie seria, ale pewnie będzie. To jest jakby nowy tytuł, który się pojawił na tą platformę. To jest też zupełnie inna sprawa. Nie sądzę, żeby Ubisoft podjął decyzję o obniżeniu. Owszem, te, te obniżki mogą tego Assassin's Creed Unity w tak szybkim czasie. Myślę, że tutaj to trochę znaczy nie do końca się zgadzam po prostu z tym, co mówisz, że, że tak jest. To znaczy mhm. te topowe gry, te które, te, które są rzeczywiście grami z najwyższej półki, owszem, one mogą być przesunione wcześniej, bo o ile ja się nie mylę, w marcu chyba wyszedł Titanfall, a ja kupiłem Titanfalla w, pod koniec zeszłego roku, nie wiem, w listopadzie, czy w październiku, czy może wcześniej, jakoś tak, yy, i kupiłem go za yy, połowę ceny, yy, grubo ponad połowę ceny, a w sumie ze wszystkimi dodatkami kupiłem go za 120 zł, tak naprawdę, a potem jeszcze... Ale wiesz, ale, ale masz jeszcze, więc, jeszcze owszem, na przykład... to, to było parę miesięcy, tak, ale do tego dopłaciłem jeszcze i za golda, musiałem zapłacić, żeby skorzystać z takiej mm -hmm. promocji i tak dalej, co więcej, żeby w ogóle grać, muszę płacić za golda. Więc wydaje mi się, że wiesz, że to są no tak, takie rzeczy. Tak, tylko że, że ja na przykład patrzę na to, jak, jak ja kupiłem konsolę, to ja kupiłem konsolę z, z Grom i ta gra mnie nic nie kosztowała, a to była gra normalnie w wydaniu pudełkowym, więc jakby już w cenie Bandla miałem pełną grę. Dalej, teraz widziałem, przed okresem świątecznym, tak na, nie, na, na nie parę tygodni przed świętami, było tak, że właśnie miałeś trzy gry i to miałeś tak, Far Cry 4, GTA 5 i coś jeszcze i, i, i cena była właściwie też jednej konsoli. Czyli po prostu e, e, f, no, e, no jak to jest? No, Ale, to jest w innej sytuacji Ale to jest ciekawe, to... co mówisz, bo, bo bundle w tej chwili na przykład, taki bundle, który, który ja kupiłem, e, to dzisiaj on, on jest droższy o 200 zł Microsoftu. Tak prawo. No. Ale wiesz co, Microsoft miał jeszcze taką politykę, że przed świętami obniżył cenę, przynajmniej w Ameryce, o 50 dolarów ceny konsoli, więc cena tam była 349, a teraz znowu po świętach no, z sportu do 399. Tam jest jakaś taka polityka jeszcze dodatkowa wewnętrzna cenowa. No ale przejdźmy do kolejnych wartych podkreślenia no właśnie, rzeczy. No, bo żebyśmy I to już jest ostatnie ten, no? to może pozytywę. Pochwała, no to... pochwała dla polskich twórców 11-Bit Studio, The Astronauts, Creative Forge i tak dalej. Wydane gry z Kickstartera. No, więc... No, no co, no, co można powiedzieć? No, no. no to co, wiesz, dawają się na ten karakter, i ten kartera. Ta gra jest doceniana na zachodzie, aczkolwiek może nie po względem e, gameplayu, ale na przykład otrzymujących wizuali. Wiesz, ten, ten last, te, te, to miejsce, wiesz, to jest piękne, to jest, to w ogóle warto zagrać tą grę tylko dlatego, żeby tam po prostu po tym, po tym terenie, po, tym, po tej krainie pochodzić. Czy to wyjdzie z... na Xboxa? Najpierw wyjdzie na PlayStation 4. Mhm. Ale, ale wątpię, żeby, żeby to był ekskluzyw konsolowy, więc w pewnym momencie się i tak e, e, pojawi. Na ten, na, na ten. O i tutaj znowu te, też pozytywna myśl e, dla mnie, czy warta podkreślenia e, rzecz. Dla mnie bezapelacyjnie wzorową postawę zaprezentowało Response Studio. Wsparcie, jakiego udzieli Titanfall, to pewnego rodzaju przełom, jeśli chodzi o obecne podejście do klienta większo większości twórców z branży. Widzisz? I to napisał, tym razem się podpisał e, Cruel Crew cut. Więc, e, Tylko pytanie jest, wiesz? Czy dziękujemy dziękuję za ten głos. Dziękuję za ten głos, tylko na, no. w, w czym to wyraża się to wsparcie? No chodzi o to, że, że prawdopodobnie to, jak Titanfall działa, to w jaki sposób ta gra jest wspierana, wiesz, że do, dodatki, które wychodzą, wiesz, te rzeczy, które się pojawiają, że, że jakby ta gra jest utrzymywana przy życiu, ona nie została porzucona jak dziecko z kąpielą, bo, bo powiedzmy ta sprzedaż nie była taka, jak ojczekiwana. Ale ona nie może być porzucona, bo przecież Titanfall był swego rodzaju takim, jedną z tych gier, które miały przekonać do zakupu do Xbox'a. Ale ja na pewno przekonała. Swoją tylko, że drogą, prawie... ja pamiętam, że jak ona wyszła, to, to ja w ogóle kręciłem nosem nie to w ogóle. Nie... No tak, tylko że Response Studio, tak te, te, jak to mówiłem wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o tą, mieli aspirację do stworzenia jakby kolejnego takiego przełomu, jeśli chodzi o, o shootery. I oni zrobili ten przełom, ale ten przełom nie wyszedł. Ale wiesz co, to jest rzecz, której chyba nie powiedziałem, a o którą bym chciał jednak jeszcze powiedzieć a propos Titanfall. To jest wydaje mi się, to jest kwestia taka, że na pewno, znaczy wiesz co, tak, nie zrobili takiego przełomu, ale być może nie zrobili tego przełomu dlatego, że w tej grze nie ma kampanii single player. I tak naprawdę ta gra jest w gruncie rzeczy takim shooter, taką strzelanką sieciową. No ale wiesz, no tak jak jednak ta ale wiem, no ale kampania... Ale 4 też jest grą, tylko. tylko... Nie, nie, tam jest, tam no nie, przepraszam, tam jest single, no tak jest. Inna sprawa, że w ogóle w Battlefieldach moim zdaniem single player to jest po prostu zawsze jakaś porażka, to jest dla mnie tryb A, ale ale to jest. Ale, zrealizowane ale, ale, jest ale są ludzie, zakresu. którzy tylko dlatego kupują no, tego okej, okay. ja tego nie neguję, ale akurat w Battlefieldzie ta kampania dla pojedynczego gracza to była zawsze moim zdaniem po prostu jakaś kompletna beznadzieja. Natomiast jeśli chodzi o m, może z wyjątkiem Battlefield Bad Company, tam, tam nawet było fajne, mhm. e, obu zresztą chyba części. Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten Titanfall, to, to wiesz, tutaj nie ma tego jednak komponentu yy, roz, gry jednoosobowej, nie ma tego komponentu, tego, tak, tak jak to masz w Call of Duty i może też dlatego ta gra nie była, wiesz, jakby tam była jakaś kampania, która niesamowicie pokazywała, <by by się niesamowite 100%, bitwy, wiesz, robotów, się w to by też inaczej pozwoliło spojrzeć na ten tytuł. Oni tak... po prostu odcięli pewną grupę klientów, też, która chyba... Krupa... Activision dokładnie wie, co robi, kiedy, kiedy wydają Call of Duty e, z krótką kampanią, ale ta kampania jest. Bo, bo są osoby, które tylko dla tej kampanii kupują albo potrzebują tego. I Titanfall na pewno zyskałby z Z dużą grupą ja, ja gdyby zdecydował chciałbym... się zrobić ja jakąś tym... kampanię dla pojedynczego tak, ja, ja na tym trochę ubolewam, wiesz, bo tak jak ci, kiedyś mówiłem, dla mnie ten, ten początek Titanfalla, jak, jak w wielu misjach, jak oni lecą tym transporterem i dopiero lądują na tym, wiesz, polu bitwy, jest jak coś w rodzaju takiego krótki, krótkiego briefingu, bardziej to ma w zasadzie takie klimatyczne klimatyczną podbudówkę, bo przecież to nie jest klasyczny briefing przez żadną misją, mhm. to mi się szalenie podoba. I to, i to jest dla mnie, to jest dla mnie kapitalne. Takie, pozwala mi się wczuć w to, wejść, powiedzmy, w te, w te, buty tego żołnierza przyszłości, czy to po jednej, czy to po drugiej stronie. I właśnie brakuje mi takiej, takiej kampanii, wiesz, takiej pełnoprawnej mhm. kampanii, czy ona by była długa, czy krótka, to jest mało istotne. Więc wydaje mi się, że to jest jeden, jeden z tych powodów. Natomiast niewątpliwie chciałem powiedzieć coś takiego, że, Pewnie Titanfall 2, chciałbym w to wierzyć, wprowadzi ten element i wtedy stanie się taką pełną grą, pod tym względem. I to już będzie y, definitywne zamknięcie rozdziału pod tytułem Nowoczesne Pole Bitwy. Dlatego, że mam wrażenie, że to, co na chwilę obecną, gdybym miał y, się wypowiedzieć, i to też trochę, żeśmy musnęli właśnie ten, y, y, te kwestie, kiedy ci mówiłem, że czy nie doszliśmy już do takiego punktu, że, tak. że trochę ten temat się wyczerpał i teraz warto by było może wrócić do tych gier drugowojennych, to mam wrażenie, że, że właśnie tak, ten temat się wyczerpał. Znaczy Titanfall pokazał jakby, rzeczywiście, to jest to nowoczesne pole bitwy, mamy roboty, mamy, mamy y, powiedzmy, to takie poczucie, że walczymy na tych obcych planetach i tak dalej, możemy wrócić do tego, za czym ja przynajmniej zatęskniłem, czyli nie wiem, Druga Wojna Światowa, czy może jakiś taki, nie wiem, Wietnam, te klimaty, tak. I jeszcze kilka pozytywnych głosów wartych podkreślenia. Pozytywne zaskoczenie nowym dystrybutorem Nintendo w Polsce. Na przykład obecnością na targach, organizacją turniejów. No, nawet nie wiem, jak się ten nowy dystrybutor Nintendo w Polsce nazywa. Mi się wydawało, że taka czeska firma. jest. Czeska, ale... czeska. Oni on, mówią jakąś taką angielską nazwę. Ale ale jak, jeśli działałem, jeśli... Nie, są, są obecni, bo ja nawet ostatnio będąc w naszym ulubionym sklepie, którego zauważyłeś, że zmienił stronę, czyli w sklepie Ultima, Kicink, kicink, kicink, Dokładnie kicink. Ultima BL, kicink, kicink. to zauważyłem, że leżały kicink. katalogi kicink, kicink. Nintendo. Takie wiesz, i, i chyba po polsku były nawet napisane. Także wiesz, no, coś, coś tam się dzieje. No. To jest taki też pozytywny głos innego słuchacza, który jest ucieszony z powrotu twórców FIR, Monolith do formy z grom Shadow of Mordor dobre gry rodzimych twórców oraz coraz więcej gier horrorów na horyzoncie, na przykład Silent Hills. Ale Shadow of Mordor... To też rok oczekiwania na Wiedźmi na 3. No, Shadow of Mordor... The... Chciałem to powiedzieć, że Shadow Midlands. of Mordor brakuje w naszym zestawieniu, ale jeszcze są trzy miejsca, więc być może się... No właśnie. I właśnie, to jest teraz dobry moment, żeby wrócić do tej naszej listy. No, trzy perełki. Shadow of Mordor, trzy... Shadow of Mordor i na pierwszym miejscu Shadow of Mordor. Bo na wersji no, PC, powiem ci tak, że twoja skuteczność jest jak zwykle wysoka. Yy, gdybyś był jeszcze bardziej precyzyjny, zostałbyś chirurgiem yy, szczękowym. Trzecie miejsce South Park, Kiek Prawdy. To jest chyba duże zaskoczenie dla ciebie, bo ty się nie interesujesz w ogóle <grym> grami. Jeszcze ale, tytuł, ale tytuł jest dobry. Kijek no tak. Prawdy. Ale ja w tą grę grałem. To jest gra z, po, z początku roku i ja bym jej tak wysoko nie, nie, nie Ale to jest gra, w na pewno jest nie na poziomie czterolatków opierdzenia. O no tam jest klacz, czy tam robisz, tam robisz, prawda, e, aborcję przez odbyt. No, tam są naprawdę chore rzeczy, ale to się podoba e, fanom e, Sat Parku i tam jest naprawdę to jest, to jest najlepiej zrealizowany, e, adaptowany, adaptowana marka serialu, tak? Że to jest, e, że w, no, to wygląda jak serial, tak? poza tym, że masz tam jakiś taki interfejs i tak dalej, to to jest, to jakbyś brał udział w interaktywnym odcinku serialu, to jest naprawdę dobrze zrealizowane. To nie jest jakiś bardzo rozbudowane RPG, to jest gra, w którą zagrasz raz i ci to wystarczy. Są pewne elementy, które, nie wiem, mogłyby spowodować, że chciałbyś coś tam spróbować, nie wiem, jeszcze raz zrobić, ale gra jest, ja przyjmuję takie wrażenie, że jest w miarę liniowa i potem jak już zobaczysz te wszystkie szokujące motywy, to tam nie ma do czego wracać ta gra nie ma jakaś jak, jak przynajmniej dla mnie dużego replay value i z tego co pamiętam to też no, musieli w końcu wydać tą grę, bo to była jedna z tych gier, która, która no, nie mogła się pojawić, no, zawsze były jakieś tam problemy no i w końcu po tym jak chyba zostały prawa wykupione od THQ na ten tytuł przez, przez Ubisoft, tak to mi się wydaje zaraz sobie sprawdzę, no w końcu tą grę wydali i, i no Powinniśmy się cieszyć, że ona wyszła i widać, że jednak nasi do słuchacza doceniają ten tytuł, więc... więc. No, okej, okay. kijek prawdy... Trzecie miejsce, no bardzo wysoko, tak mocny, mówię. No, ja bym mocny. wolał widzieć na przykład na tym miejscu The New, The New Order von Feinstein'a, no, ale nie możemy mieć wszystkiego, prawda, Jujuszu? No, ja bym wolał na tym miejscu widzieć też coś innego. Tak, Fola. Nie, y Titanfalla drugie na, miejsce. na dwa miejsca wyżej. Na tym miejscu może tak. być na przykład... Hmm. Wśród cień Mordoru. O, drugie miejsce. I to jest gra, którą tylko liznąłem gdzieś tam widziałem. Yy, muszę przyznać, że yy, te wszystkie pochwały na temat yy, tego wspaniałego systemu walki. Są ci obce. Czy tam jakoś tam yy, tego systemu rozbudowanego Nemesis. Nie dane mi było się tym nacieszyć na tyle, żeby to docenić. No dobra, no okej, okay, to, to już wiemy, co możemy yy... powiedzieć słowem komentarza. No przykro. No, szkoda, że tak wysoko, no, ale są ludzie, którzy na pewno się cieszą z tego powodu i są to, są osoby, które uważają, że to jest gra roku. Według nich. No ciekawe, ale, jest ale na, gra... wiesz co, no, na pewno te wybory są o tyle interesujące, że po kilka z tych gier ja chyba sięgnę jednak. Na przykład sięgnę, bo yy, właśnie ten tytuł, ale z drugiej strony. Wolfensteina. Tak. tak, Wolfensteina też, ale na przykład yy, zaskakuje mnie, mówiąc szczerze, w tym kontekście tak niska pozycja tego Assassin's Creed. Dlatego, że ja pamiętam, że jeszcze przed premierą, zanim jeszcze było. Yy... Ale ona jest w innym rankingu wysoka, prawda? Tego rozczarowania roku. No to jest tak, ale, ale z drugiej strony, wiesz, to mnie dziwi jednak mimo wszystko, dlatego, że okej, okay, ja rozumiem, że, te, że ta gra jest niezoptymalizowana, nie że ona słabo chodzi, że są takie i takie problemy, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby to nawiązanie do rewolucji... No właśnie, ale, słuchaj, ale może, może nie chce się Juliuszu, wierzyć. ile już masz, yy, już masz Xboxa? Ile miesięcy? Nie wiem, no parę. No i gdzie jest ten twój Assassin's Creed Unity? No ja... Wiesz, no ja nie, Ale, ty ale, ale ja tylko powiem jedną rzecz. Ja nie kupiłem tej gry, ale kupiłem inną grę. No tak, ale chodzi o to, że wiele kupiłem osób inną na przykład grę. czytając recenzję Assassin's Creed Unity albo nie, coś innego. Tak, ale chodzi o to, że wiele osób czytając recenzję Assassin's Creed Unity mogło być w tym samym miejscu, w którym ty byłeś kiedy ty między Assassin's Creed Unity a inną grą i wybrałeś inną grę. I to jest, i to jest ten powód, że, że yy, niedopracowanie tej gry spowodowało, że wiele osób postanowiło już poczekać. No. I właśnie, no. I, i, Też to nie i... był dobry wybór No widzisz, rozczarowałeś się, to jest dziwne No rozczarowałem Taką grą, co za bluźnierca. No ale to e... jest sprawnie, no taka jest, taka jest No ale to czy, czy zgadniesz w takim razie, co jest Grom Roku według naszych słuchaczy? Co jest Grom Roku? Masz 5 sekund na to Nie, Pię... czekaj, bo nie, nie to ja mówię... Cztery Czekaj, ale jakie jeszcze tytuły były, o których Dwa. nie wspominaliśmy? Jeden Dark Souls 2 Fanami Fantasmagery jest jakiś jest jakieś, jakieś lobby, yy, jak, jakaś wąska grupa graczy, którzy lubią ten rodzaj gier. Ty jako wielki fan Demon's Souls kwestionujesz wielkość Dark Souls. To jest niesamowite. Nie, poczekaj, ja niczego nie kwestionuję. Ja nie kwestionuję to tylko... dlaczego się dziwisz? No Bo dlaczego jestem zaskoczony, bo, bo pamiętam, ale że 20 Dark Souls to y nie... Dark... Phantom, Magieria, 20, Phantom Czekaj, Magieria. 20 miejsc wcześniej... 20 miejsc rankingowych wcześniej zastanawialiśmy się i mówiliśmy o, czy 30, i mówiliśmy Stop. o Lords of the Fallen i zastanawialiśmy się i mówiliśmy, no tak, wiesz, bo to jednak specyficzna gra, trafiająca do specyf... specyficznego grona i tak dalej. A tymczasem 30 nie, nie, nie. miejsc dalej nagle się okazuje, że to specyficzne nie, grono słucha jednak ja to ja, ja, ja, ja ci to wyjaśnię na, na, na, na tym przykładzie. Dark Souls jest sprawdzoną marką i wiele osób, które grało w Dark Souls 1, wiedziało, czego oczekiwać po Dark Souls 2, wiedziało, że chcą grać, tak zagrać, tak? Ale Dark Souls 2 też było taką grą, która, yy, yy, która była też furtką dla, dla ludzi, którzy wcześniej bali się wejść do, do, do tego świata tej, tego typu rozgrywki. Z Lords of the Fallen jest to, że to jednak jest, to jest gra souls pod wieloma względami, ale ona nie ma takiego rozbudowania, nie ma takich elementów. No, ten sam. A co rozmawialiśmy, że ten cały jest, aspekt jest... y, y, y, multiplayera, tak? tego, tego, tego jak, jak na przykład działa wiesz, te, te fantomy, to najeżdżanie innych graczy świata, ca, cała, ta, ca, cała ta mechanika, cała cały y, ta nadbudówka tego wszystkiego, bo to nie jest tylko RPG, gdzie chodzisz, zabijasz bossy, jakieś wielkie potwory i właściwie to jest wszystko. Nie. To jest dużo bardziej rozbudowana gra. I przez to, że na przykład tego w nie ma, to to jest znacząco słabsza gra, tak? Jeśli miałbyś tylko tak ją porównać, wiesz, tak obiektywnie. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wśród naszych słuchaczy jest takie duże lobby właśnie fanów Dark Souls, czy to jest jednak kwestia tego, że to jest naprawdę bardzo dobra gra. Ja bym obstawiał jednak za tą drugą opcją. I to, że ja się to rozczarowuje, no to, to, jest, to jest to, że akad Dark Souls nie wiem, ja to nie dopiero to, to wyjdzie to, to na one remasterowanej. Na pewno się wyściszysz z tego powodu. No cieszę się, bo graficznie jak patrzę na YouTube na filmiki z Dark Souls 2, no to powiem szczerze, wygląda to biednie. Tak. Ale ja w tej grze spędziłem chyba ponad 150 godzin. Zrobiłem jedyną w moim życiu platynę. Eee, no, no ale akurat w Dark tryłu... Souls 2 zrobienie tej platyny jest stosunkowo proste, no. No dla ciebie na pewno. Dlatego masz. Ile masz platyn? Czy tych calaczków? Juszu. W czym? No właśnie. Więc. Ale ja nie jaka... mam żadnej platyny, ja nie mam plaju stacjonu. Dobrze. Ale mam, mam 90 punktów na 100 w Oblivionie na Xboxie 360, bo ostatnio począłem. Ale A ja mam ten. taki Boxing z 2005 roku, czy 6? Czy 7. I tam też mam bardzo dużo punktów, bo tam było coś takiego, że 1 na 3 to było 150 punktów tak, czasy, dokładnie, prawda? tak Hokej, yy, to jest ten czasów, Fight Wiesz, Night Round 3 to jest tak, ten, tak, bo to była, tak. pamiętam, wersja którą ja kupiłem zarówno na y, PlayStation 2, a mm. potem jak się przerzuciłem na, na Xbox 360 to też ją kupiłem na Xboxa 360 i, i po prostu różnica była niewielka w grafice mm -hmm. no <laughs> chyba nie, ale twoim, Nie, żartuję ale tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, że rzeczywiście naprawdę to było ciekawe, ale ta gra wyglądała świetnie na PlayStation 2, mimo, że już PlayStation 2 to był po prostu zabytek, ale wyglądała świetnie. Nie, dobrze. No dobrze, a ty może skomentuję. Pierwsze miejsce miejsce Dark Souls 2, Dark Souls 2 yy. Rekomendacja czy zaskoczenie? Pewnie nie, pewnie mniejsze na pewno zaskoczenie niż na przykład trzecie miejsce Kika, prawda? Ale... Ale Damian, poczekaj. Yy. Mówi, powinieneś zgłosić się, przepraszam, ale powinieneś zgłosić się natychmiast po nagraniu tego podcastu do, do polskiego wydawcy Dark Souls 2, który przygot... będzie wydawał tę grę na PlayStation 4 i Xbox One w Polsce. Czy masz chyba tam kontakty jakieś. będzie dystrybuował i powinieneś natychmiast się tam zgłosić, żeby oni na pudełku tej nie, gry umieścili, to jest... że to jest gra roku 2014 według słuchaczy no do... podcastu Fantasmageria. No stary, no słuchaj, no to jest jedyna okazja. Kiek prawdy też ma wyjść na Xbox One? Dziękuję Ci, Riuszu. dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za Tobie za wspaniały komentarz do, do tej listy, naszym słuchaczom za poświęcenie czasu, danie głosów. No, było parę ciekawych... Piotrowi jeszcze tutaj... byś podziękował. No Piotrkowi oczywiście podziękuję, tylko że Piotrkowi podziękowałem już wcześniej. Aha, nie wtedy słyszałeś? Jak Tak bo byłeś, to tak, ta kawka, papierosek, wiesz, nie jakiś palę. tam... No tak, ale wiesz, z sekretarką to sobie tam gadałeś na boku. Mhm. nie. A. Przez to spóźniły się reklamy, bo ją zagadałaś. Um... Sekretarką u ciebie jest re... też. No tak, realizatorem. Wydawcą zarabia. Re... Tak. Re... tak. i realizatorką, i w ogóle, i ministrą. Tak. Dziękuję. To był ciekawy rok, ale ciekawy pod tym takim, no, mniej pozytywnym. Taki ciekawy w stylu chińskim. W stylu chińskim. Czy znaczy, to nie jest bo... tak, że, że ta branża się, wiesz, do tego stopnia zmienia, że ona już po prostu Naszych weszła na, Tak, ona już wyszła po prostu na taki na taki pułap, gdzie m, tak naprawdę mamy coś w rodzaju takiego dobrze ugruntowanego mainstreamu, który z roku na rok serwuje nam kolejne odgrzewane kotlety, kolejne części dobrze umocowanych na rynku serii i wiesz i, i, Ale to jest wszystko, ale to jest z branżą filmową tak samo, prawda? No dokładnie. Tylko, że, dlatego mówię. Że tylko, że jedna jest i... rzecz, która, która wpływa pozytywnie na, na, na, na rynek, w ogóle na branżę, na wszystkie branże. To jest to, że narzędzia stają się tańsze. I jak kiedyś, na przykład, nakręcenie filmu no, wiążało się z niesamowitymi kosztami, bo, bo to już chodziło o kamerę i o film i, i wszystko, co związane jest z, na przykład nie wiem, z wywołaniem filmu, z montowaniem tego i tak dalej. Teraz dzięki narzędziom, dzięki komputerom, dzięki technologiom cyfrowym, no to jest coś takiego, co można zrobić na, na laptopie, prawda? Więc liczy się tylko proces twórczy, taki artystyczny. I, i, i, a, a to wszystko, co było kiedyś kosztowne, teraz powiedzmy kosztuje mniej. Znaczy kosztuje mniej, no w sensie jest, jest bardziej dostępne, jest i być może to też powoduje, że jest więcej rzeczy, które jest niewarte uwagi naszej, na przykład jak powstaje mnóstwo gier Indie, które, które no, no są, no to są śmieci ale jeśli jest ktoś, kto potrafi z, tych, z tego worka, tych gier wyłapać te perełki, to tu właśnie widać, że, że tu idzie ta energia, że te wielkie studia nie ryzykują, nie robią tytułów tam A, tylko już tylko wszystko idzie w tą pompę taką, w ten, ten, ten to, to, triple A, ale też tak ta to, to, to energia nie ginie w przyrodzie, ona się po prostu przyczyniła na, na, na, na te mniejsze studia, na te mniejsze, na mniejszych twórców i e, być może to jest coś, to jest ten główny, to jest ten taki trend, który, który, który będziemy obserwować. Czyli jeszcze większy nacisk na, na te małe studia. Zauważ, że i Microsoft, i Sony stawia na tych małych twórców, znaczy na te małe studia, na tych, tych, tych twórców, którzy w trzy-cztery osoby tworzą gry. Studio Hell Games, które tworzy No Man's Sky. O ile się nie mylę, tam są cztery osoby w tym studiu. A ty, a za każdym razem, jak jest jakieś, jakaś wielka gala rozdania nagród, czy jakaś konferencja, to, to przedstawiciel Hello Games jest zapraszany, żeby o No Man's Sky opowiedzieć. A to jest gra według tych standardów tak indii, tak? studia niezależnego. Więc no, w ciekawych czasach e, przyszło nam żyć. E, no Zobaczymy, co przyniesie 2015. No wiesz, w jakimś sensie ta branża wraca do korzeni, bo kiedyś te gry też wszystkie były indie, bo były tworzone przez zapoleńców. No tak, no tak. Wszystko jest, dzieje się w cyklach. Jeszcze raz dziękuję, już dziękuję Piotrkowi, który już z nami nie jest. Dziękuję naszym słuchaczom. Świetny wybór. Dark Souls. Super. Dzięki. www.fantasmagiera.net Pamiętajcie, żebym lubić na Facebooku, polecać znajomym udostępnić. Jak ktoś nie czyta Facebooka? To na Twitterze. A jak ktoś nie czyta Twittera? To w tramwaju na Wlepkach.